Dzień dobry. Witajcie w 20 odcinku podcastu Złoty Tron. Witam się z Wami Zygmunt. Pies. Vincent. I szwagier. <grystanie> Moi drodzy. Każdy odcinek zaczynamy od aktualizacji naszych warsztatów. W tym miesiącu zaczniemy od... Możemy, możemy zacząć ode mnie, skoro skor już mówię. Co się działo mnie na warsztatach, pewnie widzieliście na, na stronie facebookowej, na, na moim facebooku, ale dla tych, którzy nie widzieli, którzy tylko śledzą nas na podcaście, malowa, pomalowałem, dokończyłem znaczniki. Sześć znaczników do, do 40, które kiedyś już zacząłem na takich podstawkach dużych od Malifo. Skapiłem od niego, mam podobne. Ale też tak roz, rozdłubane i leżę pół roku, gdzie skończono. Ale też od kogoś zgapiłem, więc wiesz, to jest taki... Tak, to takie, Jak to naśladownictwo najlepszą formą komplementu? Komplement. jest najwyższą formą komplementu. Okej, okay, no dobra. Użyłeś bardziej skomplikowanego słowa, niech ci będzie. Wygrałeś. W każdym razie. Um... Plagiat jest bardziej skomplikowany niż naśladownictwo. No bo takie jest, jest pod popularnym no, słowem. Policz sylaby. Nie, nie mówię skomplikowanym. No dobra. Nie mówię o ilości zgłosek. Um... Więc zrobiłem, dodałem trochę trawek, także tutaj z tego miejsca chciałem podziękować koledze El Lornetto, który pocisnął mnie i powiedział, ej, dodaj więcej trawek różnorodnych i faktycznie dodałem ich więcej, bo chyba za 3-4 rodzaje są trawek i naprawdę wygląda to fajnie. Co niestety powoduje, że muszę przy wszystkich innych, przy wszystkich innych rzeczach muszę dodawać teraz tyle trawek i te trawki, żeby to wyglądało spójnie, szczególnie przy takich statycznych elementach wystroju stołu, tam powiedzmy jakichkolwiek, no ale wygląda to naprawdę fajnie. No i dużo, dużo, dużo pracy włożyłem w swojego Gorkanota który którego odmalowałem, <śmiech> ponieważ ustał w takim nieładzie nie od z rok, chyba półtora. Jest to model, który kupiłem gdzieś tam od kogoś używany, sklejony, prawie no, można powiedzieć, że na poziomie kle, kleję modele Budaprenem i, i, i, i nie oczyszczam ich z resztek po wyprasce. Dużo rzeczy na przykład zauważyłem w trakcie malowania, myśląc, że to jest no GW na pewno tak chciało, a później patrzę i tak, nie, GW tego nie chciało, muszę to usunąć po, już... jak po tym, jak już pomalowałem model. Także spoko, no, trochę roboty z tym było. Jeszcze cały czas widzę różne elementy, które muszę poprawić, ale model się jest na wykończeniu, więc na następny odcinek już na pewno będzie wykończony na swoim podstawku i pewnie będę się brał za drugiego Gorkanota, czyli już nie badmusowego, tylko gof'owego, czyli totalnie czarny i tutaj na tym modelu będzie już masakra, jeśli chodzi o ilość kratek, ząbków, czerwonych kropek, różnych, nie wiem, tych szczęk orkowych, bo tam nogofowie tak się, się malują, że tak powiem. Dosyć zdobią. Zdobią, o, właśnie, to bardzo ładne słowo, widzisz. Więc, więc tak, to są moje update'y, chyba nic więcej nie robiłem. Trochę terenów do klubowych, do klubowego stołu Necromundy zrobiłem bo malujemy duży, duży, naprawdę stół z wielu pudeł, e, ogromny stół Necromundy, e, więc tam troszeczkę żeśmy z kolegą Sisim pocisnęli. E, no, on ma po prostu dosyć dużą umiejętności, jeśli chodzi o takie rzeczy jak e, na przykład pigmenty, więc stosuje dużo różnych pigmentów AK i tak dalej, te efekty są fenomenalne. Więc ja mu przygotowuję teraz dużą serię takich Maluje podst podstawowymi kolorami, robię jakieś tam no, battle damage, na zasadzie gąbeczka i Rhinoxhide i, Bol i Led Led Belcher, jak to się teraz nazywa. A on będzie robił e, zacieki i rdze. Także będzie tak, no, taka łączona praca. Nie chcemy mu wszystkiego zostawić, bo się chłopak zaciuka po prostu tym wszystkim. Um, I to chyba to chyba wszystko. Tak, to wszystko, to wszystko. Trochę rzeczy niestety kupiłem w tym miesiącu jeszcze. W ogóle jestem, jest mi wstyd. <śmiech> Ale niestety oferty miałem tak, tak dobre, że no, szkoda było tego Minus tego Na przykład kupiłem, kupiłem Bane i trzy Lemany za cenę niecałego Bane więc sądzę, że całkiem nieźle. <śmiech> No nie zły, naprawdę. Tym bardziej, że Lemany są w całkiem dobrym stanie. Beyblade jest bez, bez gąsienic. Hmm. <głosy> Ale już udało mi się od koleżanki... To jest jako <głosy> tak. Ale od koleżanki Fleo udało mi się, z Fix Factory udało mi się ogarnąć zestaw gąsienic za 20 zł, więc. Bonus, nie? Więc mam za, za model, który był tak fajnie sklejony, że jak go wziąłem i tak, wiecie, wzięłem od tego, tak chciałem go przekosić trochę, nie? żeby zobaczyć, co tam, jak, jak, jak tam się to wszystko trzyma. Odpadła mi wieżyczka, odpadła mi ten cały góra od tego, ten cały wierzch od, od, od blade'a, który się wkleja między gąsienicę. Odpadła jedna gąsienica i tak dalej. Co nie jest złą rzeczą, bo były źle sklejone. Więc teraz muszę po prostu to dobrze podkleić. No i dużo będę musiał battle damage'u porobić, bo osoba, która go sklejała, no i tutaj jest ta Różnica w cenie, że osoba, która go skrajała, chyba próbowała coś wycinać i w pewnym miejscu po prostu nosi jej się obciął, nie obciął, umsknął. tylko omsknął ob i jest rozcięty, tak kawałek dosyć głęboko, na pół centymetra, nie? Albo no, za greenstaffu, albo tak jak Wyszlifuję, za położę jakąś tam parkę jakąś położę, czy... Czy już orkował, czy do gwardii? Nie, do gwardii, do gwardii będę robił, więc tam, ale wiesz... To no, to... jakieś tam worki położę takie rzeczy... W, w orki? Nie, worki z piaskiem. Tak, tak, worki z piaskiem, jakieś te płachty, mm. Kamo i tak dalej. W Ten zestaw jest takich fajnych miękkich liści, na przykład teraz GW mm. wydał jakieś tak, systemy, tak. kupiłem go. No trochę pewnie tego dokleję, porobię jakieś rzeczy, trochę pomask Zawsze takie modele są fajne, bo trzeba z nimi kombinować. Mm -hmm. Robisz coś z nimi. i To wygląda czasami nawet lepiej, ponieważ musisz jesteś zmuszony zrobić coś dodatkowego. Wygląda to lepiej niż jakbyś dostał taki model ładnie w wypraskach go skleju, bo go, no, z reguły się go skleja. K kreatywność. Jakby tak, wzrastał. Tak. tak, tak. tak. Wymagają Ci większej kreatywności niż taki sam. Dokładnie, motywujemy to bardziej. Więc, więc pewnie będzie trochę, trochę roboty no, zobaczycie pewnie niedługo na, na fejsie czy tam gdzieś i. i, i i będziemy, będziemy się tym bawić. No, także, także to chyba wszystko ode mnie. W kontraście do tego, co Ziggy mówił, ja na razie nadal nic nie kupiłem. Natomiast pomalowałem to, co obiecywałem w zeszłym odcinku, czyli oddział weteranów, Legion Weterans dla łajskarów. To jest pięciu chłopaków w zbrojach przeważnie Mark 4, chociaż na tym etapie już. Jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie, więc wszelkie bicy jak ja tylko znalazłem herezyjne, to szły do tego oddziału. E, więc tam jeden manuszki Mark2, II, Mark3, no taki skład. -y, każdy ma artyficer armor. Tak, no, tak, tak, załóżmy. W każdym razie jest oddział pięciu weteranów z y, rakietnicą. Sierżant ma kombi flamer i. Combat Blade albo Power Sword może się liczyć jako jedno i drugie. Tak naprawdę na magnesach są, więc można te rączki mu wymienić. Rakietnica oczywiście też na magnesach. Natomiast drugi oddział, który prawie pomalowałem. W tym momencie mam to rozgrzebane, ale do momentu zanim zmontujemy podcast to już będzie ten piąty model skończony. To jest oddział 5 Reconnaissance Marines, czyli zwiadowców. Oni mają zwykłe Power Armory nie mają pelerynek kamuflażowych, które trzeba dodatkowo dokupić. Po prostu nie miałem ambicji, żeby to miało ręce i nogi. Ewentualnie kiedyś to do green staffujesz. Można do green dokleić. Jeżeli na przykład będą ginęli za szybko, no to wtedy uznam, że mogę im dokupić coś takiego. W każdym razie pięciu zwykłych Recon Marines z tym, że są to modele. Jedni mówią true scale, inni mówią tall scale, czyli wysoka skala. No właśnie, bo użyłeś tego terminu tall scale, i zapomniał no, się, że są to, to, jest też, że to, jest to tak. troszkę wyżsi. Tak? Metoda, metoda konwertowania, którą za chwilę opiszę, pochodzi od faceta, który używa nika Veteran Sargent na forum Bolter and Chaser. Ma też swojego bloga. Tytuł tego bloga to jest Leave No Model Unconverted. Mm -hmm. Czyli mm -hmm. tak, tak, tak. nie pozwól, żeby jakikolwiek model był nieskonwertowany. I facet wymyślił taką metodę, Truscale ten ile jako taki w kontekście Space Marinów to przeważnie jest rozumiane, że to jest głowa, plecak i ramiona zwykłego marina, a tors i nogi Terminatora. Tak przeważnie ludzie uzyskują tak zwany czyli jaki wzrost powinien mieć marin, żeby był o tyle wyższy od wardzisty ile powinien być wyższy od Gradis? we Flawie. We a co z Terminatorem wtedy? No kombinują ludzie, poszerzają, powiększają rzeźbę od nowa różnie. Okay. W każdym razie to co ja zrobiłem, ta metoda weterana Sargenta to jest bardziej tall scale, on to nazywa. Bo polega na tym, że przecina się nogi w łydkach i wstawia się tam milimetrowy... krożek. Tak, tak, tak. Ja to robiłem ze starej karty, chyba promocyjnej z McDonalda, no plastic po prostu plastic Może Można to pogristafować, żeby było równiej. Te... Musi. Tak? Musisz jeszcze wspomnieć o tym, że te modele też przechodziły... No i historię zaraz powiem, pokażemy, że w łydkach, w łydkach dokładamy tam po tym 1 mm oraz w torsie, między, najlepiej między pasem a pierśnikiem, żeby dołożyć około 2 mm. I wtedy ten maling uzyskuje takie bardziej realistyczne proporcje po pierwsze, a po drugie jest wyższy, to jest już prawie wzrost primarisa, minimalnie mniejszy od primarisa i dostatecznie wysoki, żeby postawić obok gwardzisty imperialnego i żeby to miało sens. Natomiast sama historia tych modeli, ich jest pięciu. Trzy z tych, z tych pięciu modeli to są jedne, z, znaczy nie, na pewno nie są jedne z moich pierwszych, ale pochodzą one z roku 2014, maksymalnie 2015. One już kiedyś były pomalowane w Alfa Legion? Tak. tak potem Po tym malowaniu w Alphalegian były wykąpane. Zresztą wydaje mi się, że dosyć szeroko poprzednim odcinku o tym mówiłem, więc nie będę się rozwodził zbytnio teraz. Wszyscy są pomalowani w barwy lightscarów, tak jak widzicie na załączonym obrazku. No i to jest według wszelkich znaków na niebie i ziemi już ostatnia jednostka do tej armii, jaką maluję. Więc, no tak jak mówiłem, zaprezentujemy Wam w podcaście i pięciu weteranów i pięciu zwiadowców. A przed następnym odcinkiem będę już malował inne rzeczy, troszeczkę konkretnie planuję wrócić do terenów, które napocząłem w lutym i marcu bieżącego roku. Zrobiłem wówczas dwa budynki, to było Sanctum Imperialis chyba jeden bazylika administratum też zrobiłem drugi zacząłem malować tak w połowie tego malowania utknął od marca więc teraz wreszcie będę mógł do tego wrócić a potem jeszcze zrobić kolejną bazylika administratum i jedno mechanikum outpost to się wszystko to jest wszystko z pudełka tego dużego sektor imperialis? sektor imperialis plus jeszcze dodatkowe jedno pudełko bazylika administratum bo kiedyś jakoś okazyjnie od Gamecave chyba kupiłem gamekev albo tego bo od tych kupujemy z reguły. prawdopodobnie to był taki mój ostatni duży zakup do Warhammera, to było we wrześniu roku ubiegłego i chyba 600 zł wtedy wdałem i tam właśnie było to Sanctum Imperialis, Balistica Administratum, Sierżant Telion w metalu, bardzo kultowy, którego też będę no, chciał malować Bitsy najróżniejsze jakieś tam, także to też jeszcze dużo rzeczy będzie można sobie zrobić, więc na ten odcinek zamykamy Whitescarów, a w przyszłym możecie się spodziewać Budyneczków. Co mi przypomniało, właśnie o budynkach i PMTW kupiłem od PMTW na Allegro bastion orkowy, czyli normalny bastion, który po przyklejaniu są dwie, dwie bigshoot'y. Taki czworokątny. Tak, tak, tak, dwie bigshoot'y i jakieś ten, ten ale dosyć tanie go kupiłem, bo jest, cieszy mnie to, bo jest już złożony. <śmiech> założenie mi to czasu, więc jedyną misja jaką będę miał, to będę musiał ponaklejać na niego, masę różnych biców, płytek i wszystkie śmieci jakie jest w bitboxie, będę miał po prostu ponaklejać na niego, zrobię go na podstawek. Bo jeden, imperialny, mam to zrobione tak, że są lampki świąteczne włożone w niego odpodu mm -hmm. i jak go zapalę, to na przykład byśmy grali gdzieś wieczorem, można fajnie zdjęcia porić, bo się świeci na czerwono, mm -hmm. no tak jak wiesz, o, o, ostrzegawcze oświetlenie. Ja e... jeszcze mogę z papierosa dym zrobić. Do tego Możesz, dobrać. ale to musiałbyś siedzieć w moim bastionie cały czas. <laughs> ale może, no, tak, a drugi właśnie zrobię sobie z oczymy. się, bo jak mówiłeś o, o, o, terenie, o, ten, o zakupach od PMTW, to, to mi się, się przypomniało, o też. Vincent, pochwalił się Pretorem, czy to już było w zeszłym miesiącu, twój Pretor? W zeszłym miesiącu w zeszłym. Pretor był zrobiony, natomiast w tym miesiącu zakupiłem sobie grę produkcji Prodos Games, Alien vs Predator The Hunt Begins, edycja druga, już. Zaczynamy polowańsko. Tak. I to jest gierka, która troszeczkę działa tak jak Necromunda. Games Workshop'owa, to znaczy może to działać po prostu jako gra planszowa, natomiast jeżeli dokupimy sobie milion tam rozszerzeń itd. możemy z tego zrobić coś bardziej takiego skirmiszowego, bitewniakowego, bitewniako-podobnego. Są do dokupienia modele powiedzmy tam królowej obcych, jakichś tam najemników Wayland Jutani, można kupić jakiegoś tam Eldera do Predatorów, takiego dość bardziej doświadczonego łowcę itd. itd. Gierka zawiera 15 modeli obcych, 10 wojowników, młodych wojowników i 5 stalkerów. Stalkerzy są bardziej jakby inspirowani tym modelem obcego z Alien 3, czyli tego, co się zrodził z psa lub wołu, w zależności od tego, którą w wersję. Prometeusz też był taki mniejszy chyba, nie? No, Prometeusz to jest... Odsuwany to okej. Okay. To jest... Zo, zo, robi się bałagan co dużo szwagier po prostu, yy, więc teraz będziecie widzieć, bo skończyłem właśnie całą frakcję alienową z tej gry yy, do pomalowania, raz, że chciałem, a dwa, no kurwa nie będę grał różowymi obcymi, no nie, a nie, ten materiał to. Yy, to jest unicast, to jest... Ni to takie żywiczne, ni to takie gumiaste jest w zotyku. Nie wiem, co to jest za to nie, nie to z, z były takie gierdkie, nie? Żeby tak, tak, ale to rata... nie jest guma, to nie jest guma, nie, nie, to nie, jest. Ale wracasz jakieś... do postaci pierwotnej nie, jak wynikasz, tak? Natomiast pod temperaturą, bo musiałem prostować niektóre elementy, zachowuje się jak żywica, że trzeba podgrzeć suszarką, można nagiąć, na przykład tam włóczni predatora, który się lekko zwikrywał, czy potencje. tam jakaś lufa. No dokładnie. Czy tam jakaś lufa Marina od karabinu miała im można było dogiąć. Pomalowałem całą frakcję obcych, dziesięciu tych infant, infant warriorów zrobiłem z, w takim, żeby mieli taki niebieskawy poblask jakby, natomiast... Czyżbyś użył gulliman blue? Tak, tak, tak. Ogólnie czarny podkład, dry brush potem dry brush jasnym niebieskim jakimś. Łosz niebieski i z niebieski, wszystko matowym kolorem i później samych alienów, bo oni mają takie podstawki sceniczne, wszyscy, wszyscy artcoatem, żeby się świecili, bo jakoś tak, nie wiem, przypominam się, że te... Ich... No w filmach się świeciliby tak, naprawdę. oni tacy błyszczący byli, byli, byli, tak, no? Ślus to jedna rzecz, śluz im robiłem za pomocą tej farbki technicznej Nilgerod, hmm. że jak mają zęby, malowałem im na biało, Potem zielonym łoszem, i potem tym Rod i to wychodzi, jakby byli to lekko obślinieni. Poza tym, te, na, na tej czerni te zęby się tak wtedy mm. wybijają fajnie. Y, więc tych 15 mam skończonych. Następni w kolejce będą prawdopodobnie Marini i będę ich robił na bazie Kadian, takich games workshopowych, bo bardzo podobna kolorystyka. Zresztą Kadianie są bardzo inspirowani. Mm -hmm. Y, Colonial Marines z, z Obcego. Tak samo jak Marines ze starszych trupów. Dokładnie tak. To są dwie główne inspiracje do Gwardii Imperialnej. Y, więc jakby podstawą wy, wy, wyjdę z tych kolorów, y, tych i będę coś pewnie po swojemu jeszcze tam zmieniał po drodze. Jest pięciu kolesi, y, jeden z miotaczem ognia, jeden ze smartganem, Właściwie to laska ze smart gunem, sądząc po modelu, tam patrząc na, na model. Y, jeden zwykły wojak z Pulse Rifle i yy, czujnikiem ruchu i dwóch zwykłych kolesi po prostu z Pulse Rifles i stwierdziłem, że jednego zrobię, yy, nie wiem, może rysy twarzy mi tak podpowiadają tego modelu, ale jednego zrobię na pewno yy, murzyna. No żeby też było inaczej, poza tym nigdy nie robiłem ciemnoskórych modeli, bo Nightlordzi są wszyscy Pożyczę farbki, bo mam wszystkie farbki, które GW usługuje do malowania właśnie wiesz, murzyńskiej skóry. A ma, ma, malowałeś dla jakiegoś? Tak. Kogo? Rivera jednego. A no tak, faktycznie wspominałeś kiedyś. Dobra, spoko, spoko. To nawet, wiesz, nawet mi, yy, wyślij mi przepis to Ścią Ściągnij aplikację Citadel Paint, Ma. no to tam jest, Aha, skin, no to... wchodzisz w skin i masz wszystkie odcienie. Dobra, to zobaczę, bo może mam nawet farbki, to nie będę musiał pożyczać od Ciebie. Co, Ciebie... Rhinox Hide jakiś tam? Rhinox jest w bazę i potem jest taki jaśniejszy brązowy jeszcze. Ja, z Glow? Nie, no? Bugman to jest bardziej różowy już potem. No, już już tak. nie pamiętam jak się nazywają, no, ale mam je Dobra, znajdę. No, Rhinox Hide mam na pewno, bo brooding w tym robi chociażby Dobrze. na modelach swoich. Więc zrobię tych pięciu i, i trzech predatorów. Predatorzy będą największym wyzwaniem, bo oni tam mają taki... Już testowałem na, na ramkach, po prostu sprawiałem sobie ramkę, pomalowałem tam jakimś kolorem jaki chciałem, washowałem takim jakim chciałem, bo oni mają taką skórę, ni to zielony, ni to taki oliwkowy, z tymi czarnymi plamami. Widziałem kilka tutoriali, ale facet się po prostu... Yy... Ja tych modeli nie traktuję jako modele do Warhammera, że ja się nad nimi nie mam zamiaru, nad jednym modelem, tam powiedzmy, brandlować 5 godzin. Ja chcę ich stosunkowo szybko pomalować. Taki yy, po dokładnie, bo, bo to są. To Żeby są, są pionki do, do gry planszowej. tak? Mhm. Ja, ja raczej tę grę będę traktował po prostu, jakbyście wy wpadli, tak, akurat są trzy, trzy frakcje. Otwieramy sobie piwko, gramy sobie w grę. Yy, jak Spire. Ja się nie będę nad tymi modelami, bo one też nie są, one są wykonane poprawnie. Nie są wykonane jakoś super, mega zajebiście, bo z, y, problemy z nimi są takie, że przynajmniej z alienami są strasznie łamliwi. Y, dłonie im się szybko odłamują, kilka razy musiałem kleić im dłonie i szpica do ogonów, bo mm. one mają takie ostrze na ogonach. Co prawda te ogony w większości wypadkach mają tak zawinięte w koło podstawka, że się nie da tego łamać. Y, natomiast jak się model czyści z tych nadlewek, z, z innych takich syfów, które tam są, i na tych modelach jest więcej flasza, tej takiej cienkiej błonki, którą macie. Tam, gdzie się formy stykały. Dokładnie tak, niż jest nadlewek. Więc po prostu zazwyczaj czyściłem model zwyczajnie szczoteczką do zębów. No i zdarzało mi się, że po prostu tu się łamał kawałek ogona, tu się łamał kawałek dłoni. Kiedyś to może do green stafuję, albo po prostu zrobię zielonym takim znaczy, kolorem, że jest radny, odstrzelone, czy coś no. w tym stylu. Albo że był jakoś mnie. Natomiast gierka. Gierka, zdążyłem zagrać jedną grę z, z moją małżonką. Gierka jest troszeczkę podobna do Shade Spire pod tym względem, że każdy ma tą swoją drużynę, jakby Masz każdy kartę ma tą frakcję. Są karty, którymi się gra aż po prostu wyczerpiemy. Są karty, które ci boostują niektóre rzeczy, że na przykład Priority Target i wyznaczasz jeden model, i wszystkie na przykład rzuty przeciw temu modelowi mają jakiś dodatni hmm. modyfikator. Albo na przykład coś innego się tam dzieje, że, że na przykład przy, że przeciwko twojej postaci trudno jest ci trafić. Mhm. Do tego każda, co każdą rundę, losuje się taki environmental cards, że coś się na statku dzieje. Że na przykład nie wiem, odpalają się spryskiwacze i każde jednostki mają do strzelania jakieś ujemne modyfikatory. Albo że na przykład się w przypadkowych miejscach grodzie zamykają i po prostu gracz, który ma inicjatywę, stawia w jakichś tam miejscach trzy drzwi. Także jest to takie pomieszanie trochę Shade ze Space Harker. Czyli są karty, które są loso losowo i nikt ich nie zna, i są karty, które wyciągasz na początku gry i możesz je zatrzymać. Tak, masz 5 tak. na znaczy masz talie, masz, mhm. bierzesz pięć na rękę i też je wyciągasz, tak jak w Shade że masz jakiś deck. Mhm. I wyciągasz ich 5 i też nie wiesz do końca, jakie ci wejdą, ale zazwyczaj to są karty, które ci no, poprawiają ci status. Tak? Mm -hmm. Tylko, że niektóre są niektóre się gra w jakiejś tam konkretnej sytuacji, a niektóre się gra ogólnie, że na przykład o, wszyscy moi teraz mają plus tam, nie wiem, jeden do jakiejś umiejętności. Okay. No, plus każda frakcja ma jakieś tam swoje rzeczy. Jest fajna taka mechanika, która się nazywa ping, ping że ping. dopóki nie masz line of sight, to zamiast modeli masz takie żetony, że ty sobie możesz podejrzeć od dołu żeton, który ty jest koleś. Na przykład, że Ty jest koleś ze smart gunem, albo to jest Predator z dyskiem, czy Predator z... I każda frakcja to, to ma. Tak. I jak jest line of sight, łapiecie. Ewentualnie ci y, Marini mają czytnik ruchu, który może zawęgła węgła zrobić mm. line of sight w, jak, w, w promieniu iluś tam kafli, bo wszystko jest... Y, Cała mapa jest w takich korytarzach, które się składa z kafli. i jak Space trochę. Tak, i kafel jest jakby wyznaczykiem ruchu. Tak? Mhm. Więc na kaflu może być maksymalnie 8 modeli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I całkiem spoko się gra. Yy, trzeba oczywiście, tak jak, jak gram z, ze szwagłem, że w spire, zazwyczaj gram kornistami, na początku straszne bęcki zbierałem, dopóki się nie nauczyłem mi grać, że trzeba grać na początku trochę defensywnie, żeby zebrali troszkę tych upgrade'ów a potem po prostu pełną mocą i nigdy nie puszczać jeden na jednego na stormkasta bo dostanie w Bęcki. Mm -hmm. yy, tak samo tam. Wydaje mi się, że trzeba zagrać frakcją tam za dwa, trzy razy, żeby załapać, o co chodzi. Obcych jest najwięcej, yy, są najsłabsi, pod względem takim, że nie mają żadnego ataku dystansowego i, i szybko giną. Marysi mają ataki dystansowe dosyć mocne, ale też są miętcy. Predatorzy mają i dystansowe i close combatowe bardzo dobre skille, natomiast jest ich mało, bo masz ich zazwyczaj dwóch, mm -hmm. albo trzech, yy, ale są bardzo twardzi, bo mają po trzy łundy, każdy. Podczas opcji obcy i ludzie mają po jednym łundzie. Mm. I mają naprawdę mocne pancerze. i Ale jak już zadasz chociaż jednego łunda Predatorowi, if it bleeds, we can kill it. Mm -hmm. <laughs> Zresztą masz takie żetony z tą zieloną krwią, jak jest ranny, to kładziesz, że masz ma zdjętego łunda. A tak to gierka jest spoko. Yy, już widzę, gdzie są pewne takie uchybienia, które łatwo jest tam domorosłymi, środkami... Yy, rusami yy, Nie, nie, nie rusami tylko na przykład na żetonie trzeba dopisać coś, bo na przykład Marici, mm. Marici, <try> każdy Marys ma identyczny żeton, że nie wiesz, który to jest ten ze smart gunem, który tam wystarczy napisać, nie wiem, smart gun, farbą nawet, mm. na, na żetonie. I Predatorzy też mają takie trochę nieczytelne te żetony, ale to, to jest kwestia tego, że próbowali artystycznie podejść tymi Predatorowymi, wiecie, no, znaczkami. znaczkami i to jest tak siebie czytelne, nie? Ale to też można po prostu użyć czegoś innego, zrobić własnoręczne niektóre rzeczy, ale tak to gierka jest bardzo, bardzo spoko. Dobra, a czy 40 coś pomalowałeś? Nie, właśnie nie. Robiłem 15 obcych, jakkolwiek robiłem ich szybko, to jednak było to czasochłonne, plus, że czerwiec w mojej branży to jest miesiąc wyjęty z życia, więc się nie dało. Natomiast plan jest taki, żeby do, do następnego odcinka skończyć lewiatana, bo zostały mi tak naprawdę rączki i zostały mi te dwie główne płyty pancerza boczne i model jest gotowy. Więc mam nadzieję, że skończę do następnego odcinka lewiatana. To Ty kończysz lewiatana, ja kończę czego Nota. To... A Ty kończysz? Budynki. Budynki. Zrobisz Z... się w miesiącu, je pokończyć wszystkie? Nie wiem. But I will die trying. Dude, koleś zrobił w niecałe, w niecałe dwa miesiące, zrobił armię do i Horusa, którą można... grać. dwa i pół, dwa i pół. No. Nie przesadzaj, dwa i pół. No, e... Myślę, że dwa budynki, dwa i pół budynka może zdążyć, tak? zwłaszcza, że... Szwagier chyba też się nad tymi budynkami tam dry, bardzo wash. nie, nie, nie rozwodzi. Waża wosh drive, proszę. No, ale, no, to detale... to... ale to jednak jest trochę centymetrów kwadratowych. <laughs> to no, szary, no, to większy pędzel. No, większy ale. pędzel, i tyle. No, no. Duże pędzel. że będziesz malował wałkiem. <laughs> wałkiem do detali. Ty, tak, to ty <laughs> tylko i wyłącznie te świeczki przy drzwiach, co stosowały. To małeczkiem robię efekt ognia. <laughs> No dobra, moi drodzy, to był nasz update z warsztatów. Wracamy do was za chwilkę z przeglądem White Warfa i z podstawowymi nowościami, które nam przyjdą do głowy. Ach, moi drodzy, najnowszy Wide Warf, um, Warf jest oczywiście dużo e, Age of Sigmar, ponieważ wychodzi druga edycja Sigmara, Soul Wars. Tak się przynajmniej nazywa to nowe pudełko, w którym, którym mamy starter do Age of Sigmar. Mhm. No i poza tym w White Wolfie jest dużo, dużo knightów. Dużo rzeczy do, oczywiście, knightów, bo wyszedł w zeszłym miesiącu box. The Renegade, który był. Renegade, który jest jakby powrotem starego boksa, który jest jakiś czas był. Natomiast wymienili takie ruinki, te stare ruinki, które były, bo w boksie oryginalnie były dwa Knight'y, jeden Knight imperialny, drugi Renegade tytułowy. Nie, w tak, się niczym nie różni. Eee, tak, <śmiech> tylko że no, są tam jakieś rzeczy, nie które kalkomazji. można pozmieniać. No ale wiesz, możesz go tam w siódmej edycji przynajmniej ten Renegade Knight miał troszeczkę większe obostrzenie, jeżeli chodzi o loadout, z tego co pamiętam, mhm. że Imperialny miał wszystko, co to jest w wyprasce, a, a tamten drugi miał kilka tylko opcji. Ale to były dwa Night'y, a tutaj jest Knight i Warden, tak, Errant i Warden. Yy, ale tak czy tak, są dwa Knighty i były Murki, Warte jakieś nie to wiem 100 zł. To były takie tak takie mistrza, Tak, oczywiście. ale warte jakieś 100 złotych, mhm. gdzie miałeś mhm. dwa lajty i ruinki wartą powiedzmy stówkę albo trochę poniżej stówki za 400 zł, mhm. co było do, dobrym waliłem. To teraz wychodzi ci, wychodzą mhm. ci dwa lajty i jest ten Fernes, y, minister Zaraz to nie fairness, no w każdym razie z tych mechanikum terenów. Tak, z tak, tych nowych, jest które po prostu były do szatom, z jest wymieniony teren i to funkcjonuje jako standalone game, gdzie po prostu się pojedynkujesz z drugim graczem na Nighty. Jeżeli to... kupujesz to z pudełko z zamiarem grania w tą grę, bo no wielu, no to, wielu, to jest. Wielu to jest tak jak, jak Night, Kalt tak. i Prospero, tak? No, no, o, tak. Wszyscy kupują kalta, żeby grać w kalt. Mhm. <śmiech> Naw, nawet nie przeczytałem zasad, a mam pudełko Kalt. Tak, i masz też pudełko Prospero. No, ale tylko pudełko. Tylko pudełko. <śmiech> tak. Y ja ten flach materiał przeczytałem i tylko tyle. Bo jest zresztą e, jest książka. E, tak, jest cała, cała, tak. E, Takie Short Story jest. No. Sektor Mechanikus Galwanik Magnewen się nazywa ten teren. E, I jest to bardzo boks. W boksie są, są Imperial Knight i Renegade Knight. E, transfery do obydwu, Nie, ale ma też Knight Warden Upgrade F Framing. No, ja to jest chyba uzbrojenie. Tak, Ramka tak. dodatkowa, żebyś innego, inny typ Nighta mógł zrobić. Tak, no ja sobie ten bok skupiłem. Udało mi się już sprzedać jednego Nighta. Czekam aż się sprzeda drugi i czekam aż się sprzeda teren. Już mam kupców na jednej, na drugiej, więc spoko. Jak się jednak kupiec nie odezwie, to będę miał po prostu najta więc. Żadna strata. Zrób z niego tego, gorkanota jest Więc to myślałem, ale nie. Mam no masz już, już dwa, nie? Mam już za dwa gorkanoty i mam jeszcze Mega Dreda do orku, więc po prostu zrobię sobie Night at eee, I tyle. No dobra, ale szybciutko przejdźmy przez Age of Simmer, który nie jest naszym centrum zainteresowaniem Nie, nie jest naszym konikiem. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz. No, w Soul Warsie wyszły oczywiście Storm seternals Eternals i e, nie Undead, to nie się nazywają, tylko Night Hunt. Czy to nazywa ta armię teraz, tak? Duszki. Duszki. I jest jeden model, który jest warty szczególnej uwagi, słuchajcie. Jest jeden model, który wraca z zakupów z Tesco. Zdjęcie tego modelu wrzucę Wam teraz, więc wy zobaczcie. Jak jest... ktoś mu dorobił torebki, nie? Tak, jest w Photoshopie. Ale bardzo jest... ładnie. W Photoshopie bardzo fajnie dorobione torebki. Model wygląda po prostu prześmiesznie, I przekomicznie. To... Jak Ogólnie te night, night modele, chociaż wydaje mi się, że to są takie raczej monopozy, jak to w starterach. Wszystkie, wszystko w tym pudełku to są monopozy. No to starter, to jakby starterom to wybaczam. Natomiast night y wyglądają bardzo fajnie. Przepraszam panowie, chciałem powiedzieć dobrze, bo mylimy podej pojęcia. Monopose to jest wtedy, kiedy masz orka i wszystkie orki wyglądają tak samo. To jest monopose. Tak, to jest monopose. To, co monopoest ty Monopost to jest to, kiedy model możesz skleić w jednej pozie i tylko w tej jednej pozie. Mm. Bez ingerencji skalpela i green mm, Nie zgodziłbym się. Monopoest... Ja się zgadzam z szkodzą. to jest termin do jednego modelu, a nie darm. Spójrz na. Czy nie chce się do końca. Nie chce się sprzedać, ale. Sprzedać. Nie, sprzeda, nie, sprzeda, nie, sprzeda, nie chcę się sprzeczać, ale. do drugiej edycji, gdzie wszystkie orki stały z Bolterem, sam ze slagą w prawej łące i siekierką, wszystkie wyglądały tak samo. Mogłeś się przekręcić? Nic nie mogłeś To zrobić. znaczy, że wszystkie były monopouzami. Czyli monopozy to będą czy armia, czy po prostu modele? Nie jeden model. Czy po prostu jest jeden. Multipols model to jest tak, jak masz taktyka nie nie nie, nie, nie, nie, nie, ale zobacz, możesz zobacz. przekręcić okay. ręce, możesz przekręcić. Rozumiem to. To, jest to jak nazwiesz multipose. całą armię monopouzów? po A, prostu monopolzów. Oh, okay. tak. Zobacz, w starterach zazwyczaj masz monopozy. A ma nawet armia identycznych monopozów. Okej, okay, dobra, nie wiem. Yy, ogólnie modele ładnie wyglądają. Wtedy nie było nic innego po prostu, by tak Nie no, to oczywiście. No. Yy. Ale tak, te można złożyć tylko na, jedną, na jeden sposób. Każdy z tych modeli na jeden sposób. I no. to Fajt. nawet chyba bez kleju z tego, co Atom Smaczek mówił. To są jak Shade Spajer. Wszystko są na klikki jest. No. Yy, fajnie wyglądające, zwłaszcza te nighthound modele. Bardzo fajnie wyglądają. Yy, wyszły kilka, kilka nowych farbek do nich wyszło w ogóle. Tak, Zielony, taki... taki niebieski, taki do po robienia blasku, tego, efektu duchu. po blasku. No. Bo to się robi chyba jasno-szarym. Wyszło, wyszły... Bardzo się maluje i potem się nakłada te techniki. Już o mówię, wyszedł Nighthound Gloom, który jest farbą techniczną i Hex Rate Flame. Yy, wiem, że tym niebieskim już ludzie robią yy, plazma koile. Mhm, okay. Żeby się fajnie świecić To jest taki glaze? Coś takiego, no farba ja, techniczna. Taka ja używa ja feral, do tak, Gulliman Blue do blue. plasma coils i też jest Ta, fajnie wygląda. W każdym razie, modele do night są bardzo fajne. Bardzo fajnie dynamicznie wyglądają. Dużo łańcuchów, te, te, te szmaty, które są takie eteryczne trochę. Ja Zamienią się te płaszcze i w jakieś. Tam... Tak, płynnie to przechodzi, nie? Z tego duszka w coś innego. Tak, tak, tak coś bardzo dynamicz... materialnego. I więc, nawet, moim zdaniem, nawet jak kupisz dwa czy trzy takie boksy tych kolesi i postawisz je obok siebie, to nie będzie to wyglądało jak taki nudny monopol. No? No, no, tak, umo... Każdy jest trochę inny. E... Znaczy, no, Sigmar też nie jest chyba już systemem takim jak fantazje Stary, że, że trzeba było, wiesz, nadal niektóre z nie ale... no, pewnie jak chcesz super duże armię wystawiać, to oczywiście. Yy... Poza tym, już od, od czasu jak pierwsza edycja Sigmara wyszła, to sobie obiecujemy, że zagramy, i tak obiecujemy, i zobiecujemy. Ja nawet mam ja jeden nie unit, nie. dwa. Znaczy, jak liczyć Warbandy z Shakespeare, Spire, to już mam kilka unitów pomalowanych. No. Tak naprawdę. Znaczy, musisz się mieścić w jeden Great Alliance, jakby. tak? No dokładnie, ty ty musiałbyś no to musiałby się zmieścić. No to Sigmaritu tu i mój odrzut 10 elfów. Mm -hmm. No ja mam całą winę na <śmiech> Pomalowano? No nie, no. No ty, to... ty też ją pomalowany. Z czym do ludzi w ogóle? Ty też ją pomalowane. No sorry, to ja co mam jeden model. To, Ja co mam co jeden <laughs> model i to do fantasy jeszcze. To co wymieniłem mam pomalowane. Pod niepomalowanych pod uwagę, że, mam więcej. Biorąc pod uwagę, że w tym roku nic to chyba... Ale mam jeszcze niepomalowanych pięciu kastów, mam jeszcze Aha. niepomalowanych dziesięć elfów. Ok, to, możesz, to możesz zacząć coś składać, no to, Mogę. Stary, no to no, stary, skończ budynki. Obiecujemy sobie od miliarda lat, kiedyś no. może ja się... trzecia, I... trzecia edycja to zagadnie. Nie <laughs> dlatego, że ty nie malujesz, też nie ma motywacji za bardzo. Ja w ogóle jestem mile zaskoczony, że te arty sigmarowe z takich... Przestają to być za, Tak, przestają być Saturday Morning Cartoon. No wystarczy to, okładko wide-offa zobaczyć, nie? To jest I i moment, naprawdę że... zaczyna to wyglądać, zaczyna to przypominać jakby, nie wiem, Warhammera? Tak. Sari, jeszcze co jest, bo Atom Smasher'a oglądałem unboxing tego Soul Wars, tak? Soul Wars, tak. Masz książeczkę, znaczy rulebook, nowy rulebook Figmara. Nie ma 4 strony, tylko ma 16 stron. Nadal go możesz pobrać jako darmowego PDF-a i grać. Natomiast pełny rulebook, który znajduje się w tym boksie który będzie można też kupić oddzielnie. No tam są te 16 Jestem stron. Star jest Stary i jest tyle flafu, nie? Bo jeden z głównych zarzutów do Sigmara to było, że flafu nie ma, a ten co jest, to jest taki syn. No to tak jak w ósma edycji A teraz napisali tyle flafu i nie wiem, bo Wiesz, jeszcze pytanie, się jest. Pytanie, czy jest dobre, nie? Tak, no nie wczytałem się jeszcze, ale nie można zarzucić, że nie ma. No, Na pewno e... zasypali dużą ilość. Czy 16 stron, to ja słyszałem, że 9 stron jest zasad, że podwoili znaczy, po 16 zartami? artami Aha, no okay. więc nowy boks kosztuje 475 złotych. Na stronie GW oficjalnie? Na stronie GW, tak. tak. No i trochę tych modeli tam jest, więc w sumie za. 475 zł, złożymy naprawdę sporą armię sobie, jeśli, jeśli kupimy sobie na spółkę na przykład z kimś, nie? to złożymy sobie sporą armię no i będziemy mieć dwóch bohaterów tam, których chyba nie wiem, czy można. No, w każdym razie zasady, tak jak, tak jak już powiedziałem, no, to jest dwa razy więcej, jeśli tak popatrzeć na same zasady. więc już wyjaśnili wiele takich słoci, że jak w pierwszej edycji, no, w tym czterostronicowym PDF, coś było tam zapisane, to... Można było to jakoś tam wielorako rozumieć, oni mm. myśleli, że gracze sobie z tym poradzą, gracze ja nie w takiej wieloznaczności i to teraz jest z obrazkiem, tak jak było w starych rulebookach na przykład do 40, mm. że masz rzut stołu z góry, zdjęcie, masz modele i strzałka, że ten może tu, ten może coś tam. A ten nie może tego, Dokładnie. Ale wiecie co, to mnie w kontekście firmy zawsze mnie to trochę śmieszy, że o Sigmar nie będzie miał edycji, to będzie taki... Niekończący się, poprawiający się system Bach druga edycja. To samo myślę, że będzie z ósmą edycją. Nie będzie czegoś takiego czy... jak niekończąca się ósma edycja. Wyjdzie dziewiąta edycja, która... Tylko, że przy Sigmarze tego nie obiecywali. Właśnie, dokładnie. Nie wydaje mi się, że przy Sigmarze to obiecywali. Nic takiego nie kojarza o Sigmarze. Tylko przy ósmej edycji 40 zaczęli. Powiedzieli, że to jest ostatnia edycja i teraz będą tylko boksy, które będą wychodzić kampanijne. To mi się wydaje, że ósma edycja... Bo będzie teraz. Mógł... Nie, prze, nie przeżyje. Ona może przeżyć ileś tam lat, ale na pewno wyjdzie dziewiąta. Nie ma. Nie Mi się ma, wydaje nie ma po prostu, bata. że nie. Nie, yy, okay. nie rozmawiam teraz o Warhammerze, ale że będą po prostu general handbooki wychodziły. Z Sigmarem wiedzieli, że zrobili dosyć duży przeskok z ósmej edycji Fantaziaka na Sigmara. I dużo ludzi było rozgoryczonych i teraz musieli trochę to uporządkować po ilu latach? Czterech latach? No właśnie wzięli jej lekcje wyciągnięte z Sigmara, wzięli lekcje wyciągnięte z 8 edycji 40. Tak. Co Command pointy są wprowadzone do Sigmara teraz. Mhm. Czyli można kupować jakieś strategie co coś w tym? Masz z tym, command pointy dostajesz za bodajże każdy unikalny użyty war scroll, mhm. Czyli jak na przykład masz trzy takie same unity, to dostajesz jeden command point. Mhm. To, ale jak weźmiesz jeszcze jeden inny unit, to dostajesz kolejny command point. I chyba co ture też dostajesz jeden command point. Tak, tak, było coś, że można sobie stakować, i poczekać, aż w pewnym mhm. momencie po prostu wykorzystasz masę ich naraz, żeby zrobić ten, pszit, od wiesz, odwrócić bieg, bieg gry. Natomiast nie rozumiem, w przypadku, kiedy Wychodzi nowa edycja, wychodzi nowy podręcznik. Co jest takiego w General Handbook, że wychodzi z nową edycją? Tam jest update punktów do wszystkich armii, nie? Tak. I, i dlatego? To jest taka jak Chapter A okay. FAQ tam jest zawarte w handbook. Czyli wszystko co wyszło Czyli od płatne, pierwszej. Płatne FAQ, i coś prosto. na kształt i coś na kształt formacji powiedzmy, że na przykład możesz wziąć, jeżeli weźmiesz konkretną, yy, konkretnego foka, że tak to tą kastów to masz jakieś tam w benefit jak weźmiesz A tak, foka, tak tak tak tak to, to, to ty te mówisz że armie tak że tak. to nie jest grand alliance order tylko to są na przykład sami z kaści to, to tego mówisz że, że że GW przestało się już szczypać z tym że z nie są space marinami w przeszłości tylko posumają swoje chaptery w cudzysłowie tak No mi to A mówisz za swoją to tam mieli ale to było w armii buku nie, nie, nie wiem że Malowanie takie, to jest taki tam zakon... A to już od dawna od początku, od że, początku, że ci, ci na przykład się specjalizują w zwalczaniu wielkich bestii, no, autos, mieli a są tacy... Ale a ci mieli e, zasady są tacy. Nie, nie, nie, malowanie, to, to, to, by to był tylko no, flavor taki... A no właśnie, fly, a teraz flavor, tak. zasady do tego. Mogą mieć chyba... To też tej, z ósmej edycji wyciągnęli. Tak, tak, tak, Co, notabene wyciągnęli z, z pierwszych edycji Warhammera. W Chapter Tactics było już w siódmej edycji, tak? Dobra, leczmy dalej, bo mamy kolejny fajny box, który widziałem i bardzo mi się podoba sposób, w jaki to było zapakowane, powiem szczerze. Bo Warhammer Age of Sigmar Meline Sorcery, czyli te czary. czary, które są czarami, jak to się nazywało, nie z angielskiego, nie wiem, może... Ma Manifestacje zapad... czarów. Manifestacje, tak, ale jak to się to Persistent Magic? One zostają na stole. Trwałe. Trwałe, trwałe? trwałe okay. zaklęcia. E, one zostają na stole i one mają swoje modele. po prostu do czary. E, To jest rozwinięcie, pamiętacie kiedyś było coś takiego jak Vortex Grenades albo Vortex Warheads, że się kładło się tak. taką... I albo. Skaterował się e, i latał sobie po stronie. Tak, albo się kładło taką... E, U później. Na początku był taki dysk po prostu mm -hmm. papierowy z takim wirem, tak, tak, tak. a potem była taka półkulka tak, właśnie, tak, co tak, mówisz, tak, tak. i to taka czarna dziura ci, ci skaterowała. Ale po było stole. już coś takiego y, w ósmej edycji, pamiętam, nawet kupiłem sobie tą książkę, bo jak ja, ja grywałem w ósmej siódmą ósmej, ósmej edycję e, Storm of Magic się to nazywało. I tam tak, to był taki armagedon dla tak. fantaziaka. I tam było masa potężnych czarów. Apokalipsa dla fantaziaka, przepraszam. Armagedon. No to ja Nie to... Armageddon, tylko ale, Apokalipsa tak, dla fantaziaka musi <laughs> No jest w każdym razie dużo jest tu tam właśnie nie ma ceny coś po zmieniali World Warfare, nie ma ceny Zaraz ci powiem 225 zł kosztuje ten taki duży zestaw z kartami ze wszystkim Tak no i tam są i tam są boxy fajnie zapakowane bo jest w karton gruby taki mm -hmm. super gruby karton i te wszystkie modele te wypraski są w takiej zip bag takiej takiej na strunowej torebce mhm. bardzo fajnie to zapakowane nie w czy... popularnie to się nazywa strunowej właśnie to jest profesjonalne. Woreczek strunowy. Woreczek, strunowy. woreczek strunowy to jest tak wiesz, ładny nie wiem, czy pod podmodele później się zmieszczą, bo paszę... przepraszam, przepraszam was, chłopaki, ale na ostatnich zajęciach z mojej grupy malarskiej yy, robiliśmy stormcastów i miałem trochę trawki, którą notabene wygrałem na, na manewrach tam, w, powiedzmy, nie w tym roku, tylko w zeszłym roku, jako jedną z nagród i yy, wysypywaliśmy tą trawkę i kilku chłopców mnie poprosiło, proszę pana, czy moglibyśmy dostać więcej tej trawki. Ja mówię... Przynieście mi dilerki, to dam wam więcej trawy. I, I, i następnego, to... dnia, następnego dnia chłopaki, nie wiem, czwarta klasa przyjadą do mnie. Wzięliśmy te dilerki, żeby pan dał nam więcej trawy. Bo miałem tego taki wór dosyć gruby i wysypywałem po prostu. Bo mówię, przyda mi się na zeszły rok, żeby mi nie rozdać wszystkiego. I dlatego mi to złożę rok. papiery do policji, Bo już nie pracuję po wakacjach w szkole. Tak. A, tak. Czy był karalny? Nie karalny? Jeszcze mnie nie złapał. <laughs> nic mi nie tak. W każdym razie mamy y, w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, chyba, jeśli dobrze liczę, różnych manifestacji. Niektóre ładne, niektóre brzydkie. Tak, no manifestacji czarów, które po prostu nie Tak, jest ale państw... są bardzo Ognis, Czaszka jest bardzo przyjemna. Taki go Strider, nie. I to nie jest Czacha, to są, to są zęby, o tym mówisz, tak? Mm. To, to nie jest Czacha, to są no, zęby same. Czacha zmienić. jest ta druga, taka nie, jest stojująca. Co, coś się musiał zmienić, bo tam nie ma tego modelu, o którym ja mówię, bo na pewno. A jest tutaj, ten malutki, tak o tym. No, A, no, dobra, dobra, no. okej. Okay. No jest fajne, fajne, faktycznie. Ale ciekawostka jedna, jakżeśmy otworzyli ten boks. Yy... Ta czacha, ta z kolcami, taka wielka, fioletowa, która tutaj jest na no, obrazku Ta ryba, która się tak nadmuchuje. Ta, ta tak. no? <sparce> ta no. Ona ma, słuchajcie, swój y, y, rusztowanie, na które się przyczeka te wszystkie, bo to wszystko jest na fity to wszystko możesz wcisnąć i po prostu dostajesz tak, jakbyś jajko niespodziankę otworzył, nie? I teraz masz tam kilka tych elementów, takich tych, tych kopuły i po prostu bierzesz jeden taki klocek, który tak nie wiem powiem no to jest, to trzeba wyrzucić chyba, nie? A ten, ten kolega ten mówi, nie, to jest chyba właśnie stelarz, do którego przyczepiasz do narożników wszystkie te elementy i one wtedy tworzą czachę. No bo wyobraź sobie teraz, że musisz Będąc amatorem, skleić dwa ruchome elementy, których nie wiesz, czy one się będą zbiegać na dole. Nie? Z, zresztą dwa elementy półkuli, tam wiesz, światki czy coś. No w każdym razie to wychodzi 225 zł. Te elementy są różnokolorowe. Plastik, który, w którym wychodzą, są różnokolorowe, więc nie trzeba ich od razu malować. więc jeżeli Są nieobowiązkowe, z tego tak. co wiem. A to nie wiem nawet. To no Może pewnie jakieś tokena użyć, nawet kostki, że to no pójdzie tak. czar. Tak. Wyszła miarka, metalowa miarka, która jest dosyć fajnie wyglądająca. Nie wiem, czemu te miarki do Sigmara zawsze wyglądają fajnie, a później zobaczymy miarkę do 40, wygląda nam hmm. bardzo bidnie po prostu. W każdym razie wyszła miarka do, do Sigmara, te dwie farby techniczne i z kolejne kostki, które są zupełnie nieczytelne. Patrz... Ale to nie są 6 wcielne, nie? Są 8 chyba. Nie, 12, 20 i... nie, czekaj. 10 26 i 12, kolejne 12 6 -ścienne. Są takie na wound trackery chyba, tak? Są mm -hmm. Wound trackers. Bardzo fajna rzecz, wychodzą kostki, które są efektem terenu, tak? Czyli masz teren tak, jak kiedyś było Mysterious Terrain w 40. W Fantasiaku też coś było takiego. Mysterious prostu... Objectives. Mysterious ob... Nie, to był ale było jeszcze Mysterious Terrain, na przykład, że lasek robi Ci coś. Mhm. Bo to, że obiektywy były jeszcze, to na przykład, że podchodzisz do obiektywu, zdobywasz obiektywy ja ci coś robił. Okazałeś... Tak, albo, albo masz ci dawał albo masz supply depot i masz mhm. jakieś tam strzał. nie? Eee, no, to, to chyba nikt nigdy na to nie grał. Bo to, da, da, da, da, da. Na turniejach, tylko jak trzeba było. E, więc tutaj mamy kostki, które możemy sobie położyć po prostu przy terenie i żeby zapamiętać, więc to jest fajne, natomiast te kostki są tak dla mnie nieczytelne, że to po prostu nie wiem. Y, najbardziej nieczytelne chyba kostki, jakie były do tej pory, to są kostki od tych Dipkinów które są przezroczyste z błękitnym nadrukiem. Że po prostu od jednej i drugiej strony widzisz nadruk, który leży na ziemi. Nie? Na, na, na spodzie, dostarczna. No i weszły jeszcze dodatkowo obiektywy Bardzo dużo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem obiektywów takich, nie, sześć, przepraszam, ja źle Sześć obiektywów znaczników takich, które, które możemy wykorzystać sobie pomalować lub też wykorzystać je do zbudowania scenerii. Bardzo gorbowiec. Jakieś, nie wiem, panoptikum? Włowa czy... od pomniku Lenina. Tak, tak, tak. tak. Coś takiego jak skrzynka z tym tym, sarkofag, skrzynia ze skarbami, z, z kupa jakiś w ogóle broni, no i jakieś... To się panoptikum nazywa? Coś tak, jak mi się kojarzę, tak się to nazywa. Nie wiem, tak już mi to przyszło mi na myśl, to taka nazwa nie wiem, Chodzi ci o ten jakby globus? Tak, tak, tak, tak, tak. tak Jakieś takie astronomiczne urządzenie. Tak. No i jakiś kamień przyczepiony łańcuchami do, do, do, do, do skał. Tak, bardzo, magiczny, fajnie, bardzo fajnie klimatycznie kamie. to wygląda. No dalej oczywiście mamy modele, które wychodzą nowe, mamy tam Eternal Castigators, Sequitors. więcej duszków. Nie, trochę więcej duszków e... i y, sygnaricce byśmy powiedzieli magowie tak oni bardzo i bardziej właśnie czary wrzucają, dlatego mają dużo i dużo jest tego troszkę jak, jest skobitek dużo tak, jest skobitek tak jak librariani librariani. kojarzą się że też zbroja plus szata mm. tak mhm. tak tak ale ta laska środkowa z y, główką taką z taką fryzurką fajną fajnie wygląda nie Tary, się... to nie są space marines fantazy nie Insyn Uuj tutaj. Nie Insyn Uuj. W każdym razie bardzo fajne modele. Bardzo mi się podoba, że trochę kobiet wrzucili w to, bo trochę dodają rozmaicenia. No i sam ten model... nie jest to na siłę. I nie jest to na siłę. Po prostu tak bardzo fajnie ze smaczki. Co, fajnie by były kobietki w Gwardii w 40. To był wypas. Victoria Miniatur. Tak. No ja wiem, no Są ale... Nie Sprawdzałem zupełnie. Wajewskiej. Bo może, bo może mają realistyczne proporcje, a nie są tak. A może, może, no tak. No, no ale nie zostawisz, nie zostawisz ich razem. Są, wyglądają jak mali chłopcy. Ale nawet po pomalowaniu? Znaczy, no model, po prostu jak zostawisz główkę samą wziętą. No po, po prostu amazonki wysokie, tak sam... a tutaj takie światło ja pomalowane. W ten sam kamuflaż, te same. No musiałbym ich grubą warstwą pomalować, żeby tak samo było. Nie, nie o to mi chodzi. <śled> ale to... jakbyś główkę, na przykład samą główkę przepiął kadiany wiesz... Dużo mniejsze tak. Miesią, tak. Bo Właśnie po to kupiłem te główki. Kupiłem 30 główek po to, żeby to zrobić i, Jezu, I jesteś rozczarowany. Ale jest. kupiłeś same główki czy całe modele? Same główki kupiłem. No Bo nie chciałem kupować całych modeli. Bo... No jakie masz porównanie całych modeli? No? No bo widziałem zdjęcia, bo zacząłem inwestygować ten temat. Mówię co jest kurde i zacząłem porównanie, bo ludzie też do tego to wykorzystują. Ja sobie to sprawdzę i zweryfikuję. No to Nigdy <laughs> Nie, nie wierzę Ci. Nie sprawdziłem, ale nie wierzę. Dobra, nie Wiesz, ważne. No Typ mieszka w Żgowie. No. <laughs> To, że mi internet kiepsko działa, znaczy, że mi wyświetla złe informacje. A może ci nie wczytało do końca obrazka jednego, <laughs> o mniejszy. z Spikselowane z by mi nie wczytałem. Dobra, um, nighty, oczywiście przyszedł kodeks nightów, e, 250 zł za. I night w wersji takiej, że nawet orki mówią, to wystarczy tyle Daka. Tak? Gdzieś było coś? No, tak. Nie, były memy, były memy, A, to ale takie... do Repulsona to nie ma podejścia. Oni się, to, to, to był napis, że jest na enough ale to nie było pytanie twierdząca, to było tylko pytanie. I, ale wyszły tak. te Armigery w różnych, w różnych yy, wariacjach. Tak, yy, Helverins z... z yy. garbaty dzieci Knightów. Są, <Są planety, się. na których zrzucają ze skały. To leżą, w wilku. Helweriny i Warglaive wyszły właśnie po 225 zł za boks. Czy to jest chyba boks dwóch? Dwóch no i składasz tak. w różny sposób. Nadal tak ma fajniejsze mechy. Są, zgodzę się. W każdym razie, wyszła... Miarka specjalna do Knightów wyszła. Miarka i ta miarka jest, słuchajcie... Fajna, fajna jest. Fajnie wyglą wygląda, o, fajnie tak. Pani wygląda Pani na wygląda. zdjęciu. Miałem ją w ręce, ponieważ oczywiście nasz kolega, który ma sklep w domu, kolega Teja, ją zamówił. To jest milimetrowej grubości amylinium po prostu, nie? Które można zgiąć. No nie, nie można zgiąć. Nie jest milimetrowe a amylinium to już nie jest takie łatwe. Nie jest takie łatwe, ale czujesz, że mi się wkurzy, to mi ją wygiął, no po prostu. Rejczkuj podczas rayczkuj tu mogła być. Nie Naprawdę wygiął miarkę na. A, a kosztuje, A kosztuje? kosztuje yy, Jak Zakręcił w koło palca. Tak, i tak samo jak guslik na tego banglana, co kupił w czasie jazdy założył go sience. Tak. Kosztuje 35 zł, no więc nie jest to jakiś majątek. A fakt mm -hmm. wygląda epicko, bo jest tam główka mechanikum 3, 2, 6, 1,5 i coś tam cali, nie wiem gdzie. Jest, no, fajnie wygląda. Wygląda trochę jak kluczyk do roweru taki podręczny. Więc to jest spoko. No co, wyszedł y, Sacristian Ford Shrine, czyli nowy kawałek terenu, który jest po prostu takim amalgamatem kilku różnych terenów. Bo tam mam tego pajączka, mam jakiś tam. Na typa słowo plagiat było skomplikowane, ale amalgamatem jest <śmiech> jak popierniczony. Ej, musiałem zaszpanować, musiałem za musiałem odbić. <śmiech> A, bo kupił sobie encyklopedię i na razie doszedł do A. <śmiech> Dokładnie. W przerwie między jedną sekcją a drugą zacząłem czytać encyklopedię słownik. No i oczywiście Box Renegade 600 zł w sklepie GW, no ale w nas, Waszych lokalnych sklepach można go kupić oczywiście tanie. Więc, Forge World. Co nam powiesz o Forge World? Eee, z Forge World zazwykliło więcej rzeczy, <śmiech> niż Otwieramy, nowy dział, Nie, nowoś... Otwieramy na... nowy dział w nowościach. Co zniknęło z Forbundu? No, tak. <laughs> jeżeli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o zniknięcia, no to z GW zniknęły wszystkie stare regimenty, które dostawały zasady. Czyli ci talarn, tak dalej, tak dalej. Camp dogs. To już musicie baszować ewentualnie na Na chwilę obecną. Szukać, na chwilę na chwilę obecną. obecną no Bo, bo nie, nie wiemy, nie, są wiemy. Nie, są nie, wiemy się, nie wiemy, co się dzieje. Są tak? zapowiedzi, ploty jakieś tam, oczywiście no, może być takie, wiecie, marzenia po prostu, wiecie, ludzi, tak, że one z, z, z, z zostały zdjęte dlatego, że jest tak duża popularność Gwardii i tych wszystkich wariantów, że do space miningów mamy różne właśnie plas w plastiku, na naramienniki, różne rzeczy, że chcą to też wydać jakieś upgrade paki, na przykład będą głowy z piórkami, głowy z maskami mm -hmm. e, itd., tak dalej, tak dalej. po czym można i był... że albo wyjdą w plastiku, albo wyjdą odświeżone matryce w żywicy. Byłyby to, byłaby to ta najfajniejsza opcja zawsze. Tak, no uwierzę, natomiast... zobaczymy. Natomiast forza, no co? Biorąc pod uwagę, że wychodzi nowa, nowa edycja Sigmara, to odkurzyli wszystkie 5 modelów do Fantasiaka, które robili yy, przez te ostatnie 30 lat. No i, i wywalili je na, na pierwszą stronę, że teraz możesz zbustować swoją armię tymi trzema smokami, które robiliśmy i tym jednym smokiem, którego brandzlujemy chyba 3 lata. Ten kornowy smok, którego pokazują na wszystkich Warhammer tam mhm. events i który do tej pory nie jest do kupienia, bo jest za duży, im się łamie i go nie wpuścili jeszcze w produkcję. Jest taki olbrzymi smok korna, on jest wielki, jak, jak jamnik. <grywa> Pokażę Ci go później, Zygi. Ale do tej pory, wiesz, od, od chyba dwóch lat go pokazują, że nam, mają, mają takie śmieszne śmieszne napisy, na przykład Donut Feed The Dragon, Donut Not Touch The Dragon, i tak i dalej, natomiast nic z nim nigdy nie robią. Jeżeli chodzi o nowości, to Salamandry, ostatni Legion, który do 30 nie dostał drzwiczek do Rhinosów kwadratowych, okrągłych i do Rhinosów, do Land Riderów, przepraszam, dostał nowe dostał drzwiczki, natomiast wszyscy się śmieją, że dzisiaj są w nowościach, a jutro będą w Last Chance to Buy. I to co omawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli no mamy Alfa Riusa do kupienia za 75 funtów, bardzo ładny model i mamy Lernajskich Terminatorów. Mhm. To są uważam fajne modele, natomiast są tak schizofrenicznie trochę wyekwipowani, bo mają tak, mają Power Axe, -y, które są spoko bronią, takie budżetowe Power -fist, byśmy powiedzieli. Przez to nie są dużo drożsi od standardowych, legionowych terminatorów. Yy, natomiast dziwne jest to, że tak, mają Wolka chargery, które mają w zasięgu 18 cm y, cali, przepraszam, a yy, specjalista ma zamiast flamera albo na przykład autokanona, ma Convention Beamer, który jest im jest dalej, tym lepiej bije. To jest mhm. taka jakby odwrotna meta, tak, tak, że, tak, tak. że na, dużej, na dużej odległości ma dużą siłę i niskie AP, a na bliskiej odległości ma co prawda placek mały, ale z, no powiedzmy, z stosunkowo małą siłą 6, czy 5, nie pamiętam, ale chyba 6, yy, i niski ma AP, bo AP 4 albo AP 5. Yy, więc tak yy. myślę, że to jest jednostka, której trzeba umieć używać po prostu. Natomiast czy wygląda? wygląda fajnie i... i... mogę mieć mały Rage? Mhm. Mały Rage mam odnośnie właśnie tych modeli, które są pokazane w White Wolfie przynajmniej, nie wiem jak tam na stronie yy, na no Forgevolda, czy trochę je poprawili. Natomiast malowanie tych modeli... No tak, jest, na... ja, forż, jest typowo Forge'owe. Nawet gorzej. Powiem tak, od razu, jest nawet gorzej. Te modele są pomazane. To jest taki prosty tabletop, że się patrzeć nie chce. E... Elementy, które powinny być metalowe są tutaj niebieskie. Nie, nie, nawet, nawet nie chodzi mi o to. To nawet mi się nie chce Będzie to może być wybór stylistyczny. Ale widać, te, modele, te modele zostały pomalowane na LED Belcher, Zostały gdzieś nawet może zrobione jak delikatne highlighty, jakimś tam Mitrillem czy coś. I reszta została nieudolnie, nie jak ślepe dziecko po prostu na chustawce normalnie pomalowało tym turkusowym jakimś łoszem, czy cokolwiek to nie jest. Nie mam pojęcia, co to jest, ale jakiś turkusowy łosz chyba jest na To jest może na być farba. Może być, bo nawet złote elementy na tym właśnie conversion bimerze, na zdjęciu numer 4, jest to pociaptane po prostu. Są Słuchajcie, ślady pomalowania tam. na złotym, gdzie pędzel im się omsknął, jest to tak niedokładnie Kam. zrobione. Że... Linkowałem wam na oh. naszym tym wspólnym czarcie, oh. który mamy, człowieka, to już nie pamiętam, on ma jakieś takie włosko brzmiące nazwisko. Człowiek, którego od jakiegoś czasu Forge World wynajmuje do malowania modeli, mm. Robił tych Space Wolfów nowych, on mm. robił tego pojazd tytu, Saronka, Jadomka co wierci pod ziemią, e, no mnóstwo nowych tych rzeczy. tak, Alfarius'a chyba zresztą też on malował. E, I po jakimś czasie, jak się ukazuje na Forju, czy w dwarfie czy gdziekolwiek, mm -hmm. ten model jego autorstwa, to on też na swoim fanpage'u to wywiesza, że o cieszę się, że znowu zostałem wynajęty i tutaj pomalowałem takie i takie rzeczy. Te Terminator'y nie pojawiły się na jego fanpage'u. Mm -hmm. No nie dziwię się, bo są. prawdopodobnie ktoś ze studio dostał, że ej, stary, jutro musimy to obchłatać i wysłać do druku, więc masz dzisiaj nockę. <śmiech> znaczy powiem jedno, są to... na pewno wykonawczo lepiej zrobieni niż się, yy, y, Space w sobie. W sensie odlewy. Tak. A, modele, same to, to, to modele tak. są po prostu, są do lepiej zrobieni. Tutaj nie może. się tylko malowania. Ja się tylko i wyłącznie malowanie czy yy, już... W ogóle mnie to dziwi wracając do tych wilków, że. Tak popularny Legion w 40, co może się przekładać na 40, bo ktoś może stwierdzić, że a zrobię sobie. Kupię sobie nawet kilku i ich zrobię do 40. Bo czemu nie? Bo, bo możesz katafraktów w 40 normalnie wystawiać i tak dalej, i tak dalej taktykali też jak najbardziej I sobie trochę flavor zrobić, że tam inne główki i tak dalej. To dam. jest 13 kompania. Jak mo, ale wiesz, nawet zwykłe, że wiesz, mhm. y zamiast power Axów, tych forżowych, y tych games workshopowych, to wziąć to forżowe, co mhm. oni mają tam w, w, w upgrade packach. Tak samo jak ja bym sobie mógł na ramienniki czy tam główki nightlordowe spokojnie do, do mojej czterdziestowej armii brać. To się jak najbardziej się da, dużo rzeczy tak się da. Y jak można tak popularny Legion spierdzielić. Nie wiem, stary. Prostu... Nie nie Ale wiesz co, przynajmniej widzę, że się chyba nauczyli na błędzie, bo te są lepsze. Te są lepsze... Modele tak. Modele tak, natomiast no. malowanie po prostu tak, jest tak leniwe. Yy, co jest najlepsze? Alfarius jest fajnie zrobiony. Nie jest zrobiony jakoś super, może mega, no, tak zrywa. Ale daje... ten Space Wolf, który jest u jego nóg, ma też yy, bananowy futro. Tak, tak. A tak, czemu tak. bananowy? Bo jest zrobione z takich grubych, tak jakby, A, gruby, okay. jakbyś miał kołtuny taki polepione. W ogóle y, tak, to też mecha, mecha z to Outer Circle. To mema, tak, e, że z bo tam, jest, tam jest coś takiego, że Alfarius tą swoją dzidą jakby przebija mm -hmm. plecy tego Space Wolfa. Już tak przymierza mm -hmm. się do przebicia pleców. I dorobił chmurkę tam, że e, e, bracie Primarcho, pomóż mi, usuń to ze mnie. Usuń <laughs> te banany. Mu, że mu zdrapuje niby to futro. No. To jest prawda, że, że ci Warriors of Chaos, którzy nie wiem, 20 lat mają, mają lepsze te, Mają te pelerynki futrzaste z Fantazjaka lepsze niż to, co mają ci nowi Space Wolvesi. Nie wiem, czy to jest kwestia może tego, że oni się troszeczkę ugięli pod tym peta i zaczęli e... to futro robić tak mniej futrzaste? Może to chociaż brzmi jak teoria spiskowa No bardziej, trochę tak. No. Bardziej mi się prawdopodobne wydaje to, że e, jakby ręcznie rzeźbione te figurki. Pierwsze wersje, no to można było wjechać małym ostrzem i sobie tam porobić to futerko. tak? Zrobić A to teraz w 3D. Zdjęcie. A teraz jak robisz to w 3D, stary, mhm. to każdy jeden detal, który będziesz drukował na drukarce 3D, musisz wziąć pod uwagę, że może wyjść ta faktura yy, druku. Nie wydaje mi się. Przy ich jakości drukarek to nie ma w ogóle, nie powinno być no znaczenia. Dobra, to zadam ci takie pytanie: mhm. czy, czy Games Workshop, ma dostęp do jakoś mega dużo lepszych drukarek 3D niż Catalyst Game Studios, czyli producenci Battleteka, Bo producenci Jest Battleteka. Jestem w stanie się założyć, że tak. No być może. No, mają no, mój, czy miało, po prostu, nie? mają większe. No, no to... Nie, by... sorry, no bo widziałem, no się. No. Widziałem prototypowe egzemplarze mechów z tego boxa, który będzie mm. w trzecim kwartale. Pierwsze, pierwsze wydrukowane z drukary 3D. I mają tą fakturkę. Widać te linie... Yy, no, mechy, no nie, no, nie no, mają no nie, nie, e, widać, widać tą fakturę i mimo tego nawet wyglądają dosyć zarąbiście. Bo to nawet pasuje tak naprawdę na jakiś... Na może plancie, tak? pracować, bo, tak. słuchaj, no może nawet pracować, bo słuchaj, możesz tak... Ale do czego wracam, że jeżeli, jeżeli to jest... Jeżeli zakładając, że mają podobną jakość w druku 3D, no to jak masz naprawdę drobne to futerko, to żeby przygotować to do formy, no to musiałbyś to wyrównać. To by było ciężka Na tych bananach wydaje mi się, że. Z reguły odbyt. najprostsze związanie jest najbardziej prawdopodobne, jak to mówią: lenistwo. Może być. Po prostu. Albo? albo, nie, albo. Niekompetencje. Nie, lenistwo lub niekompetencje, lub też jeszcze jedno jest, to jeszcze jedno prawdopodobieństwo. Bardzo, terminy. Nie, nie, bardzo streamlineują to, tak? E, żeby to było dla ludzi, którzy. Możliwe, że takie bananowe kształty lepiej się malują, ludziom, lepiej się poddają łoszą. Więc mogą Ci powiedzieć, że na przykład użyj takiej bazy, taki highlight, taki wash i taki jeszcze raz highlight i wtedy będzie to wyglądało lepiej niż tamto stare. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No może, może. W każdym razie jest, wygląda to dużo gorzej i nie jest to yy, nie, nie jest to polepszenie standardów futerek, jest to pogorszenie. Przepraszam, Zygi, ale wetna ci się w co streamline'owanie, ale robienie tych baleryn nawet zgodnie ze wskazaniami... Yy, Peta. Nie, ze wskazaniami tego, yy, Duncana. No. To jest jedna z prostszych rzeczy na modelu, bo tak, wiem, robisz jednym, jednym brązowym, jednym brązowym robisz futro no i temeś, drugim bręzowym dry I to, że to jest drobniutkie, to... Dęblu, dęblu farby. To, że to jest drobniutkie, fajnie łapie farbę no, i masz bardzo ładnie wyglądający efekt. Naprawdę nie musisz być tytanem, wiesz, tytanem Dobra. malowania, żeby to Możesz fajnie zrobić. To są modele forgedworldowe, więc może żywica nie poddaje się temu, bo na przykład teraz mam, mam model, który jest już nie jest takim nowym modelem, ale w plastiku, model e, tego Thunder Taska, który ma dużo futra i każdy tam każdy włosek, każda kępka włosów jest osobno zrobiona, jest inna. Więc może żywica po prostu nie ale daje no, sobie z tym rady. Nie, ale no, nie może. może no. Ominijmy ten temat, bo to. Polki, Polki, znaczy nie, to do do Shade Spire też mają futro i też jest fajne. Ale jest z plastiku. No ale nie, ale jest. z plastiku. Ale były, w też, w w w plastiku. były też na pewno. To były są w żywiczne w modele, które miały futro odrobne. No, możliwe, że tak, nie twierdzę, że nie. możliwe, że tutaj akurat się pośpieszyli i zrobili to. Słuchaj, mogą Bolter przykleić w drugą stronę, to o czym my rozmawiamy w ogóle. No? Mogę, mogę się sprawdzić. <głos> po... No inna sprawa. Sary, jeżeli to jest robione w tam programie tam, nie 3D, 3D Studio, no. czy nie wiem, Maja, czy whatever. No nie no, używają pewnie no takich tak, 3D, 3D Studio czy coś, tak eee, no to zrobienie większych elementów jest wydaje mi się prostsze i mniej wymagające niż zrobienie bardzo drobniutkich elementów. A no, zgadzam się, oczywiście, ja że tak. Możemy to sprowadzić do tego że Forge sobie liczy, ile sobie liczy i jak kupujesz coś z Forge'a to chcesz, żeby to było lepsze epickie. niż GW, tak. żeby to było epickie, tip top. na tip top, żeby, żeby nie było, wiesz, żebyś to ledwo musiał musnąć nożykiem, jeżeli chcesz złożyć taki generikowy model. Żeby kolega, który gra plastikowymi modelami do 40 po prostu się zabić, o, tak, kurde. kurde, idę w to. Dobra. Dość z futrami. Najbardziej lubimy wyglone modele. Co tam jeszcze z futrami? Tak. <laughs> no, no, Wyglądane są najlepsze. może zostawić Landing strip co z tak. Forja. To słowa wszystko z Forja. Wszystko z Forja, bo wyszły jeszcze go, Goblin Mercenaries, ale nie.. Na nie razie nie nie. przynajmniej. Nikt z nas nie grał w Lotra. Szwagier tam pierwsze jakieś te ruchy wykonał. Kiedyś będę grał. Naprawdę kiedy wrzucimy wam linka w opis, albo ja wrzucę potem w komentarzu pod wideo. Natrafiłem na kanał hmm. Chłopaszka z Australii. Jak sobie tam cofniemy do jego pierwszych wideo, to no, taki nerd typowy. I tam próbował robić <śmiech> ten. <terenie>. <śmiech> nie, ale taki nerd w sensie wiesz, chudy i mieszkam w piwnicy Mamy. Aha, takim okay. No to nie. E... Pierwsze tereny robił tam do 40, właśnie sklejał i tam pokazywał jak pomalować. Ciekawie jak zrobić jakieś ruinki tam z gruzem na parterze i w ogóle, w ogóle, w ogóle. Ale chłopak się wyrobił strasznie, bo w ostatnich filmikach pokazuje proces, jak robi stół do grania we Władce Pierścieni, konkretnie scenariusz, który sami sobie z kolegą zrobili. To jest potyczka w mieście Edoras, mhm. stolicy Rohamu i facet zrobił 4 na 4 stopy, jeżeli mm. się nie mylę, z dwóch części składanych, żeby łatwiej to można było magazynować, miasto Edoraz. Jest tak, jest ta podmurowywana palisada z bramą, tak jak widzieliśmy w filmie, tak jak wjeżdżali. Wiarygodnie jest to zrobione, tak? No po prostu, no, zawsze znaczy widać, że się inspirował kadrami z filmu, tak? Poza tym przed bramą są takie pagórki... To są grobowce z takimi małymi wejściami, tam gdzie król Teoden chował swojego syna, żebym wam nie przekręcił. Eomer to był siostrzeniec chyba, Tak. tak? natomiast Eowina to była Eoden? córka? Eod, nie? Nie, Eodred? Eodred, Eodred Może to był tak. chyba syn Teodena. No w każdym razie, no, te grobowce mm -hmm. wyglądają idealnie nawet kwiaty facet odwzorował, które rosły na tych Wtedy. grobowcach. Dalej mamy miasto, które się podnosi tak stopniowo do góry, bo to było miasto na górce, jak pamiętacie z filmu. Zrobił budynki, zrobił tawernę, zrobił zbrojownię, stajnie zrobił. Oczywiście tak, bo Rohan to konie muszą być. No tam, tak, tak, tak, tak. Te budynki są, można je przestawiać, można je w różnych miejscach tego... tego Modularne miejsca, są. Powiedzmy. I też no świetnie odzorowane, że na przykład tam gdzie jest droga to jest wydeptane, przy drodze po bokach rośnie trawniczek. Dalej są takie płaty trawnika, trochę też gołej ziemi i tak dalej i tak dalej, robi to niesamowite wrażenie, jest w dwóch częściach wideo jak to robił i trzecie wideo to jest Battle Report, jak sobie grali w ten swój customary scenariusz. scenariusz. No, tak jak mówiłem, zalinkuję to na dole. Bardzo epickie. Polecam, polecam. Jeżeli lubiliście film za Pierścienie książkę i tak dalej, to docenicie na pewno co ten chłopaczek zrobił. No, przechodząc takim płynnym segue'em do grania w różne scenariusze, mamy Battle Report do Age of Sigmar, który oczywiście, co pokazuje, pokazuje nam najnowsze modele z najnowszej podstawki, czyli mamy Storka Eternal z nowych modeli starych i Nighthound. Bardzo raczyłbym zwrócić Waszą uwagę na scenografię, która tam jest użyta, ponieważ szczególnie ta część po prawej stronie, gdzie są ruinki, jest bardzo sprytnie wykorzystane wiele zestawów, do, do, do Sigmara, do, do Warhammera, na przykład ten cały zestaw krypty, całej tam tego cmentarza, różnych ruinek, które są ładnie wszystko połączone. To i... się chyba nazywało The Garden of Garden To kiedy się nazywało, teraz jakoś się inaczej chyba nazywa. Tak, się tak, gardło. ale teraz ma to Sigmarowo nazywa. Tak, tak. No więc bardzo fajnie zrobiony co teren. Dziwi, bo to było ich copyrightowe Garden of Moon. Ale może to... chcieli zmienić, by się odciąć trochę, no nie wiem. W każdym razie dużo terenów, dużo zestawów połączonych bardzo fajnie. i inspirujące. No, trochę ta stylistyka zielonkawa mi się nie podoba, ale to podejrzewam, że właśnie najchocia Po co uh, i... armia Tak, po to Zrobione stare miasto, dużo rozbitych grobowców i takich różnych. Czyli I... taki sosowiec. Sosnowiec. sosnowiec. <grym> nie ten z podłodzi, tylko z ziemię. No nie ten... o no, jest... no, nie mów, że sosnowiec na Śląsku. Tak? Ja wiem. Nam cię mogą zabić i każdy miejscowy są tu niewinni. tego, co cię To jest za głębie. Okej, okay, dobrze. Grałem tam koncert, fajnie, lubię. Zaszło na mroczne... Mroczny e, Sosnowiec. Dalej mamy designer na co, Ontario czyli jak zwykle mamy troszeczkę większy wgląd w czym są Knighty i jak wyglądają nowe, dlaczego mają takie oznaczenia, co robią niektóre elementy na Knightie. Mamy czterostronicową rozkładówkę, czyli taki porn dla nerdów trochę. Takie raczkowanie w tym temacie, w którym Battletech jest... No, no tak, podejrzewam, że oni nie chcą w ogóle konkurować. Sorry, ale wkręcam się ostatnio BattleTech'a i... Tak, ja sądzę, że oni w ogóle Zaczynam nie chcą porówne. konkurować. Oni ten, nie, ten, te nie, te zasady to to to ta z takim Te zasady z rozpisaniem tych e, elementów mechów, czy tam knightów na, na, na strefy i obrażenia te kwadraciki, które to już było jak wyszły pierwsze... E, search wyszedł, jak Gorkan wychodził i tak dalej. Tak, że... jak, ale patrz, to jest od 80. Ja wiem, no, roku. To, na tym się trochę wzorują na pewno, żeby wiesz, wiesz fajnie, tak jak ty na przykład miałbyś w cholerę kasy i miałbyś i tak kupować, kupować najta nie zagrałbyś tak dla przyjemności zobaczyć, a może, może też będzie fajne. Jak miał w cholerę kasy nie szedłbym w No Okej, okay, no dobra, no ale jakbyś poszedł, no to byś stwierdził, że czemu nie? Nie, uważam, że te, im więcej opcji dają, tym lepiej, moim zdaniem. Nie, no, ale, nie ja nic nie mówię. No. Dalej mamy Black Library, które zaserwowało nam kawałek, chyba sześciostronicowy się dobrze ukażę. tak sześciostronicowy kawałek Flafu do Soul Warsów, więc polecam jeśli ktoś chce się dożyczyć. To chyba jest na gasz, nie? Tak, no bo Andedzi są, tak? Nighthound, to jest teraz ta, ta armia. To hud... jest jego, jego jego armia dedykowana. Tak. Ale Andedzi są, więc musi być na gasz. Czy ty tak właśnie jest. założyłeś mój allegiance? <śmiech> tak jest. Tak. Biała świniomęska? męska. Ty żywa męska świnio dalej mam oczywiście reklamy książek Born of Flame z Salamandersami. to, są, to jest zestaw Nika Kaima chyba wszystkich herezyjnych opowiadań z salamandrami tak możliwe tak mm. mi się bon wydaje bon że coś Fajr, się bo... mogę się mylić ale wydaje mi się że to jest taka tak, taka story, lepsza tak. antologia o. są historyki tak masz rację, jest yy, kilka opowiadań. tak dalej mam Witch hunterów do Warhammera Nazywa się to Warhammer Chronicles nie Age of Sigmar Chronicles Martyrs of Elijah, czyli coś o eliziańskich gwardzistach, audiobook Shades in the Darkness in the Glass, czyli shades audiobook, ciekawe. Czyli The Natural, The Darkness in the Glass. <laughs> <laughs> Omnibus Jarika, napisany przez, przez Davida Anandey. Omnibus Davida, Anandale, Jarek i też mamy Spaceman Conquest War of Secrets no i dalej oczywiście masa produktów do Soul Warsów, no i Age of Sigmar Journal, który pewnie będzie kosztował 60 zł limitowana karteczka pity pity pity pity wetnę się na chwilę, skończyłem Dobra. Wolf's Bane książka tak? spoko jest, polecam, znaczy, w dalszym ciągu wiecie, patrząc na okładkę i znając chociaż ogólny zarys Herezy Horusa wiecie jak się skończy Jeden pójdzie swoją stronę, a drugi swoją. Nie, ja jest, nie, jest, to nic, nie jest to nic nowego, natomiast y, to, co ja zawsze podkreślam w Herezji. Y, tam najbardziej interesujące są jakby motywy bohaterów i ich jakby wewnętrzne tam rozterki i tak dalej, i tak dalej. I jakby Primarchowie tam są zazwyczaj bohaterami drugoplanowymi, bo na pierwszy plan wysuwają się jacyś tam kapitanowie i tak dalej. I tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że jakby Belasarius Kol jest tutaj fabułą B, to po przeczytaniu całości stwierdzam, że fabułą B jest Bjorn, a Belasarius, biorąc pod uwagę, że te fabuły się nie spotykają w ogóle, mam wrażenie, że to jest mandate studyjny, że go trzeba wsadzić gdzieś w Cherezję, żeby on był. No, żeby... Chociaż interesujący był jego wątek? Spoko, nie. nie naprawdę, jak, jak nienawidzę Primarisów całym swoim czarnym sercem i najchętniej bym spalił wszystkie, wszystkie modele kurwa na świecie jakie są, yy, to muszę przyznać, że wątek jego jest spoko, bo mechanikum ogólnie jest spoko i tam jest taki fajny motyw, że... Yy, to nie jest duży spoiler, bo jego jakby wątek się w całej książce pojawia może 4-5 razy. Na, no na wiecie, na 400 stron to jest, to jest trochę mało. Natomiast fajne jest to, że on jest podległy jakiejś tam, yy, no wiecie tam, Magus Dominus jakaś tam, yy, Tetra Zeta Jones, <totototrofianie> <tototrofianie> która wygląda ogólnie jak wielka mechaniczna stonoga i ona oczywiście stwierdza, że lepiej jest służyć Chorusowi, gdyż jest większa szansa na rozwój 01,01,01 potwierdź i on, on ogólnie zdroworozsądkowo stwierdza, że na, na razie będzie grał w tą w jej gierkę, potem oczywiście spuszczają w kiblu i ma takiego kolegę który jest takim typowym yy, comedy relief character, że jest takim yy, magosem, który jest o Boże Polter aaa 0101 bardzo się boję o Boże trup 0101 01, bardzo się boję już potrzyma mi za rękę i tak dalej, i tak dalej, a jest nie, nie jest y, coś ciekawe, nie jest tak zrobione jak w 40, że mm, no, coś trzeba zrobić, że ja to robię po prostu pstryknięcie palcami, bo y, ta picza, Imperator może mógłby mi wiązać sznurówki tylko, że jest rzeczywiście takim kolesiem, który nie wie jak się zachować na przykład na pol walki, tylko się jak dostaje, jak dostaje oddział tam jakichś talaksów, to stoi praktycznie za nimi i nie wiem, jak obsługiwać broń, którą dostał, i w ogóle jest taki obstrady sytuację sytuacją bojową, bo on chciał tam siedzieć gdzieś z tyłu w laboratorium i sobie dubać w swoich mechanizmach. Także sam jego motyw jest fajny, natomiast mam wrażenie, że to, to po prostu zostało autorowi narzucone, że. Wstać go. Nie ma absolutnie żadnego przeplotu z tą drugą fabułą. Znaczy nie, są w ten. Są na zasadzie, że, że konf do konfrontacji dochodzi na tej planecie, na której Belasarius jest. Natomiast nie ma, nie ma czegoś takiego, że... Znaczy yy... coś co on zrobił ma wpływ na tę ma... konfrontację, Nie wiem. No wiesz, no to, że on tam robi, zaczyna robić burdel na tej planecie w tych siłach Mechanicum, które są te, no to, to ma taki... Czyli, że zdestabilizował jeszcze przed przylotem Tak, wieku, ale to nie, to nie jest na zasadzie, że nacisnąłem guzik, który wyłączył wszystkie, wiesz, całą obronę na orbicie i, mhm. i wiesz, i dzięki temu Limon raz się wdarł. To jest po prostu tak, że te fabuły się trochę mijają, ale albo one się gdzieś tam, to, to co mówiliśmy w zeszłym odcinku, że one gdzieś się tam zazębią z czymś innym, Gdzieś tam, kiedyś mm. indziej. Nie, że na przykład, nie wiem, y, czwarta czy piąta książka to jest o mechaniku. Może on się spotka z którymś z bohaterów y, z mechaniką, mm -hmm. Albo się spotka z, y, nie wiem, z wulkanem albo z kimś tam innym. Y, może się spotkać z Gullimanem. Z, z Malkaborem na pewno. Przydałoby się. Czy nie, coś takiego. De facto. Z, z Landem się może spotkać. z tego. Może. Z, może, może z no. ten. Poza tym tak naprawdę to ta historia, która jest... Y, które dla niego jest y, m, najważniejsza we flafie, to ona się nie dzieje w herezji. Ona się dzieje po herezji. Tak, tylko że pamiętaj, że rekrutów i tak dalej, materiał genetyczny to musiał zebrać jeszcze przed herezją, bo ma ze wszystkich Legionów. Mhm. Y, tak, ale to równie dobrze mógłby, wiesz, Jean y, Seed z Siege of Terra, bo tam trup się ścielał gęsto. Ja nie, podejrzewam, ale to... że oni ich do piecy po prostu nie wsadzali. Tam równie dobrze mógłby, wiesz, aptekarz ultrasowy chodzić i tak z World gotu, Bearers z... zbieram. To zbieram, bo zał, tak? to zbieram, bo Migniman kazał. To zbieram. Wszystki mi się że jeszcze w trakcie herezji. Znaczy ja no wiesz, ja, ja, to, ja według, to... Według tego flachu nowego. Tak? Że zgodzę to, się wie. ze szwagrem. to musi być coś przed, albo zaraz na początku herezji, albo za, wiesz, jak już było mm, zalążki, że znaczy, ma, naj tak, ma najczystszy towar, że tak powiem. nie, najczystszy yy, Tak czy tak. Yy, chwilowo jest to takie, wiesz, nie mogę się dojebać do... Yy, choćbym chciał, tak? Nie mogę się dowalić do tego wątku, że jest zły, bo mi się to czytało całkiem spoko. Było to takie taka typowa książka warhammerowa, taki trochę zapchaj dziura, natomiast fajne jest, fajne jest w głąb w psychikę rasa. Na pewno jak czytaliście mity o Torze, to jest, jest tak, takie przełożenie jednego mitu, nie będę spoilował. Czy powstrzymam rak na rok? Y jest, przełożenie jedne, jest przełożenie takiego <śmiech> jednego... Czy poradzę sobie, gdy Odyn zginie? Jest przełożenie takiego jednego mitu, jeden po prostu do jednego, że y, oczywiście, wiecie, jest, y, jak to się nazywa? Spiritual Quest? Vision, Vision Quest. Y, że na Fenrisie idzie raz do jakiejś jaskini i wiesz, y, co tam zobaczy mistrz Joda? Co zawierzecz za sobie. sobą. <laughs> no i tam wiecie. Y, tam już wtedy się dzieje taka wizja, która jest takim, po prostu jest do, jeden do jednego taki mit y, skandynawski. Jak czytaliście kiedyś mity skandynawskie, przeczytacie tą książkę, będziecie wiedzieli o co chodzi. Jest obiornie trochę. Biornie jest jeszcze człowiekiem, ma już ten szpon swój. Y, są, jest trochę o tych Goti, jest trochę bardziej wyjaśnione, dlaczego y, wilki flugają na tych, flugają na librarianów, ale ich librariani są ok, jest to troszeczkę rozwinięte i dlaczego ta hipokryzja i tak dalej, i tak dalej. Tak jak na przykład różni primarchowie, na przykład Dorgar miał dużo takich wizji, że spotykał różne jakby warianty swoich braci, że jakby, co jakby było, gdyby Angron nie, nie trafił na ten świat, i tak dalej, i tak dalej. To raz spotyka siebie, jakby nie trafił na Fenris, i raz wtedy wygląda bardziej jak Gliman, że jest w takim mundurze, jest w mundurze floty z szósteczką, czyli z legionów, ma krótkie włoski, ślubnie przystrzyżoną bródkę. Nie ma tych takich zębów wystających, jak raz ma obecnie. No i tam rozmawiają ze sobą w ogóle wizje. Jest, taki, jest taka przebitka, bo raz był drugim primarchą, który został znaleziony w kolejności w ogóle. Więc jest na początku takie niesnaski pomiędzy Horusem, bo Horus, wiecie, był pierwszym tym synem, i tak nagle cała atencja taty idzie na tego nowego. Więc jest takie typowo, jak, jak, nie, typ, typowo jak dzieci mają, nie? że się, rodzi, się, rodzi się pierwszy braciszek czy pierwsza siostrzyczka, i teraz nagle. Rodzice się zajmują tym nowym dzieckiem, a ani mną. Ja już nie jestem centrum wszechświata dla nich i jest tak... chorus stara się trzymać fason, ale nie wychodzi. <grystanie> spoko. Ciężka jest ogólnie spoko. Jest, jest lepsza niż, niż połowa tych takich książek typu Zapchaj Dziury, mhm. które, które są w herezji. A jest ich dużo. No. <grystanie> ja skończyłem czytać Devastation of Ball. W końcu przebrnąłem i powiem szczerze, że jak, jest trochę taki mały niedosyt w tej, w tej książce, ponieważ przez trzecie książki, wszyscy się zlatują na bal, jest koncentracja sił, tyranidzi już są tuż, tuż, tuż, już ich widać na horyzoncie, już coraz ta czarna kropeczka robi się coraz większą czarną kropeczką i nagle ze z dwóch czarnych kropeczek robi się miliard czarnych kropeczek i nagle się okazuje, że niebo, słońce gaśnie i dochodzi, bo tyle tyranidów jest i w ogóle. I... Walczą z terenem przez dwa rozdziały, nagle pojawia się kabanda, pojawi, robi się coś tam, coś tam, nie ma tyranidów. I koniec książki. I takie trochę jest to bardzo. Yy, nie chcę za bardzo spoilować, no tak jest. Znikają po prostu bez... Nie, sorry, ja też czytałem tę te książkę. Kabanda otwiera. Yy, yy, ja ale... czytałeś no wersję. Łódzką wersję, szczerze, ja z Gorską, przepraszam. No otwiera się Cicatic Maletic, to mi... Nie ma, nie ma tyranidów, no. Powalczyli trochę przez jeden rozdział, może dwa rozdziały powalczyli z tyranidami. Tutaj się tam już są na krawędzi śmierci. Dante tam prawie umiera, już ten Carnifex'a zabił, budzi się 7 tygodni później, nagle. Yy, okej, okay, znaleźli go. Był super szefie. 7-7 siedem, siedem tygodni, pamiętam już teraz. Trochę jestem rozczarowany, bo o, o, chciałem więcej walki z, z tyranidami, aczkolwiek. Sam koncept tego, że zrzucają, nie wiem, czy kojarzysz Liktora tam na statek i ją penetruje i strefę obrony i tak dalej, bardzo mi się podobał ten koncept. W każdej partyk... książce z tyraninami to masz sobie Tak? Nie, nie nie, nie, czytałem, nie nie czytam dużo książek. W każdej, której ja czytałem, gdzie byli tyranizi, to było, nie wiem, trzy albo cztery książki, powiedzmy, tak? A? Ale zawsze masz motyw tego Liktora, który gdzieś tam się czai, gdzieś tam łazi, wiesz. No, ale fajnie, bardzo mi się podobał właśnie sposób, w jaki opisują... Yy... Stronę tyranicką, nie? No, bo, bo jak inaczej to przedstawić? To bardzo fajnie jest pokazane, że tam właśnie, jak tam Liktor z kimś tam walczy, to on nie czuje bólu, on w ogóle nie, od, nie odczuwa jakiejś innej motywacji, tylko po prostu high mind mówi mu, co ma robić. Że jak właśnie Dante walczy z jakimś tam karnifeksem i w ogóle tam go, to, dziabie go, to patrzy mu się w oczy i nie widzi. Bo, bardzo fajnie tak poetycko jest to zrobione, że, nie, że on nie widzi oczu Carnifexa, ty, tylko widzi miliony oczu, które na niego patrzą, no nie? w ogóle. No. Takie uff. Bo fajne czary mogłyby przejść, jakbyś to audiobooka słuchał, nie? Moim zdaniem jest to spoko. I nagle jest takie. Strób, łup, dup, po co dążyć temat, nie ma trajektorów, nie I budzą, wyciągają Dantego, poznaje wszystkich primaryzów. A co to za chłopcy? Oni są tacy piękni, wysocy i w ogóle, nie? I, i to, co mówiłem chyba Wam na czacie, że podchodzi do, do Dantego primaris i właściwie masz takie wrażenie, że on powie: cześć, jestem primaryz, kosztuje 24,99. No <ślesza> <ślesza> yes, yes. No masz coś takiego, że. <głos> <głos> Wiedziałem, że uderzę w dobrą stronę u <głos> do niego. Nie, ale to stary, z każdym produktem byśmy tak załatwić. Ale się z tym nowym modelem orka, Ale to jest coś takiego, że właśnie tam Dante jest prowadzony przez, nie pamiętam już przez kogo, z jakiegoś tam swojego, jakiegoś tam jednego... Ważną postać i mi teraz z głowy. Pamiętasz przez Gabriela Seta? nie przez Gabriela Seta. Nie, nie przez Gabriela Seta. nie. Gabriel Set walczył... To bardzo ciekawa dynamika między Dantem a Setem. Bo Set widzi, sorry, że jeszcze się wetnę, Set widzi zepsucie swojego chapteru i widzi, że oni się do niczego nie nadają i powinni już tylko zginąć w służbie imperium, żeby jakoś tam godnie zakończyć życie. A Dante troszkę mu daje nadzieję, mimo hmm. wszystko, że może odbudować ten swój świat. Tak, Dante. tak. I jeszcze jest dodatkowy wątek troszeczkę, rozwijając, to, co mówisz, spotyka Jezus Maria Księdza... Mephisto? Nie chodzi o Cię Mephisto? Czek, nie, nie, nie. nie, nie wyszło. I tak. inny wątek był, który tam trochę właśnie spowodował takie zniknięcie. Nie, nie chcę za dużo spojlować, ale jak on się nazywał? Santor Jul? Jest, yy, m, takiego bardzo Tak jak są Flash są y, spaczeni, bo są w ogóle już na Red czy tak jak się nazywa. To... to Lamentersów ci chodzi? Nie, nie Lamentersów. Nights yy... of Blood? Knights of Blood chyba, tak. Of Blood. To, to byli ci, co mieli w ogóle klątwę, znaczy klątwę tam, yy, nakaz inkwizycji, żeby zabijać on-site. Nights of Blood, bo się już w ogóle mają, już mają tak. tak jak masz opis wampirów, tych już nie no. wiem, w wampirze maskaradzie ci, co już mają spiczaste łóżki, no i tutaj obwisłe twarze, Nosferatu. żółta skóra i w ogóle. Wywiazajmy hełmy lordów No, to, no, no, no, to, <grym to <grym kolesi <grym generalnie już, już mają na tyle wysrane na wszelkie reguły, że to jest normalne, że my pijemy krew i to picie krwi jest spoko, ale nadal służymy imperium. Tak. I właśnie mi się wydaje, że po tej rozmowie, co miał Sef z Dante na tym murku, jak odbierał relikt Sanguinusa. Piórko. Pi piórko z skrzydła Sangwiniusa. Tak, krwi. Musiał, musiał trzymać, tak. Eee, trochę nie wierzył w siebie, a później spotyka właśnie Nights of Blot, tak, on się nazywa? Mm -hmm. Nights of Blot, jak mówi, że... Tak mi się wydaje, że nastąpiła taka wewnętrzna przemiana, jak... W sumie nie mamy aż takich. Nie, nie. I on właśnie, ten sam Torjul leci z tymi swoimi chłopakami nam tam wiesz, po prostu, dobra, trzymaj się bracie, my to po prostu idziemy honorowo zginąć, a, na, a nasz chapter się już zakończy. E, czy nasz chapter, <grym> dwuznacznie. Nasz rozdział się zakończy, ten, e, nasz zakon. E, no i, Ale właśnie jest ta scenka, że właśnie Dante wstaje, o, o, odsunął się właśnie po tej walce z tym Karnifexem i tam właśnie minęło chyba albo kilka dni, albo kilka tygodni go szukali na polu walki. I podchodzi do niego słuchaj, dosłownie, primaris i mówi, że jesteśmy We are the primary space Marines. No i tutaj właśnie przewracałem stronę i tak mówię, o będzie, kosztujemy 24,99 w ogóle, nie? Mamy nowe broni i w ogóle jesteśmy fajni. Ale ogólnie tak trochę ta końcówka mnie rozczarowała po prostu. No, spodziewałem się czegoś bardziej pickiego. Sorry, ja, ja troszkę inaczej. Zostałeś książkę, czy też streszczenie? Troszkę, hmm. troszkę inaczej interpretowałem yy, założenie tej książki. Hmm. Mniej się nasawiałem na walną bitwę, a bardziej się nastawiałem na to, że cała bitwa jest jakby z góry skazana na porażkę, bo tak było sygnalizowane tak, tak, na tak, początku. Tak, tak. I że to jest operacja opóźniająca, mhm. która ma dać, dać czas Mephistonowi i innym librarianom, żeby zrobili swoje tam gizmo jakieś. Mhm. Tak. E, więc ani się nie spodziewałem, że jakiś ten opis bitwy będzie super. Zresztą sorry, o opisach bitwy w Warhammerze to już ci mówię, tak? Strzelił z Boltera. Chybił ale jego Battle Brother obok strzelił, mierząc lepiej i trafił. Więc to akurat mnie troszkę nudzi. Przyjmując. No tak, tutaj było fajnie pokazane troszeczkę jeszcze... Był... Wolę dialogi i dynamikę między Tak, ]mi tak, tak, tak, tak. Ale ja trochę, wiesz, dawno już nie czytałem żadnej książki Warhammerowej, więc y, trochę miałem taki głód, może, na i, to. I, I bardzo fajnie było pokazane, jak właśnie ludzie, gwardia jest tam taka do strat, tak? Po mm -hmm. prostu wycofujemy się, zamykamy drzwi, no nie doszli, to z nimi... Nawet Space Marine on nie doszli tam w pewnym momencie do jakiegoś, zamykają się w jakimś tam, już nie pamiętam nazwy teraz, zamykają się w jakimś ołtarzu i mówią, dobra, no nie doszli, to nie doszli, no muszą sobie dać ale trudno, nie? Zamykają drzwi, to no, idą, i tyle, nie, jest, nie. Bardzo fajny taki wgląd, jak wygląda Bal, jak wygląda Bal Primus, Bal Secundus. Bal Secundus już nie wygląda. No, tak, w czasach 41. <laughs> milenium, jak właśnie zachodzą zmiany z powodu tej wielkiej bitwy z tyranidami i z kabandą ponownie. Mm. Także I, jak ktoś lubi Blade jeżeli to jest naprawdę... I wybrane, trochę szkoda, to, trochę bardzo żałuję tego, że bardzo fajny wątek jest... Bardzo. Trochę szkoda mi, że tak mało było wykorzystane był wykorzystany kabanda, bo fajnie jest, fajnie jest z jednej strony wykorzystane, bo jest właśnie ten opisach buduje tą wieżę na, na sekundusie z czaszek, ona tam rośnie, rośnie, rośnie, że ją widać z kosmosu i patrzę że ta wieża z czasem, zbliża się do bala, po prostu tak jest, ja to tak zinterpretowałem, że to jest tak wielka, że ją w ogóle widzą, to trzeba popchnąć popnąć palcem i ona się przewróci bo on zaczął zbierać czaszki z całego pola bitwy, nie układać z nich jakieś tam... I tyraniczkie i, wszystkie. I wszystkie, nie? I tak mówię, no kurde, fajnie, dawać go po prostu, niech Dante stanie z Kabandą, niech tam mefisto przyjdzie. Przeczytaj stary firtu Tread, gdzie przyjeżdżają na... Cygnus Prime. Cygnus Prime i jest z całej populacji systemu. Mhm. Jest zrobiona jedna wielka katedra z ludzkiego mięsa i z ludzkich kości. A kto przybywa na to? Kabanda. A to nie kojarzę. I Blood Angel. Blood to Angel. Y, tak. daje, daje sygnał tym Blood Angelom, że Znaczy, bo chorus dużo robił takich myków, że wiedział, że jak, jak te wszystkie lojalistyczne Legiony się zbunkrują na terze, to nie ma z nimi szans. Nie mhm. ja, Na przykład Space Wolves'ów wysłał na Prospero. No, tak, tak, tak. Yy, tych y, Ultramarinsów kazał zająć Shadow Crusade yy, Dark Angeli kazał zająć Tramas Crusade yy, natomiast yy, Blond Angelica wysłał na Cygnus Prime, a że nie ma już Legionu żeby tam wysłać, żeby ich zająć czymś yy, no to z demonicznymi siłami się ugadał, bo Korn się bardzo podjarał, że wiesz yy, blondynka ze skrzydłami jest super fajna, <śmiech> nie? Yy, <śmiech> I bardzo by ją chciał tą blondynkę i ogólnie jest tak, że przyjeżdżają tam i znajdują ciała kolonistów, wiesz, suche takie zwłoki, bez, bez, w ogóle bez krwi i tak dalej, z wyssaną krwią i okazuje się, że na jednej z tych głównych planet jest katedra zrobiona z, z ciał tych wszystkich ludzi z całego systemu, z, z ich skóry, z ich kości i z ich czaszek jest taka, wznosi się, wiesz, przez ileś tam naście kilometrów i w ogóle. No i tam Blood Angel, nie będę spoilował słuchaczom, Blood Angel właśnie w, w tą swoją bitwę i, i jednocześnie mamy wgląd w ten, w Red First, który wtedy już był. Black Rage jeszcze nie było, bo to jest po herezji, ale Red First jeszcze był, więc mamy wgląd jak tam Sanguinus od czasu do czasu musi pójść i kogoś tam eutanazję. eutanazję. Tak, y, uskutecznicie no jakiemuś synowi. I e, Ten, który był pierwszym chapter masterem Flash teresu czyli nasir Amit, mm -hmm. tak. zaczyna jemu i jego kompanii odpierniczać dosyć mocno. A to muszę przeczytać, bo, praktycznie bo właśnie... Praktycznie przechodzą na stronę korna tylko no... Potrzebuje na... trochę w... Potrzebuje Ale Amit, Amit lore. Jest, Amit, jest, Amit jest niezły, bo też jest taki, że mówi co myśli. I mm -hmm. to, w, w, no jak sef, wiesz, wiesz jak jest ten, wiesz jak jest z Primarchami i wiesz jaka jest dynamika między postaciami, także... To trochę jakbyś rozmawiał do cesarza tak? Mm. za każdym razem, że musisz ważyć słowa i, i niektórzy ci, niektórzy primarchowie lubili mieć takiego kolesia, który im po prostu powiedział to jest chujowy pomysł, głupio robisz i wiecie czasami jest o jakoś ośmielasz się to nie tak mówić, eee, masz rację. <laughs> Więc i Horus miał takiego gościa, mu po prostu mówił loken, mm. że do czasu. Nie, do Być... czasu. Nie, szefie, to jest to jest, to jest, to jest chujnia straszna, tak? Liman raz miał Biorna, tak? Tak, Liman raz miał Biorna, a właśnie Amida miał Sanguinus, gdzie mm. też, wiesz, jak śmiesz mówisz, tam do naszego primarchy. Czekajcie, czekajcie, niech skończy. I ja wtedy zdecyduję, czy albo mu przytaknę, albo betnę mu głowę za subordynację, tak? Dobrze wnioskuję, że Magnus miał Arimana w tej roli? Y Arimana i Amona. Mhm. Znaczy wiesz jak było z Magnusem, tak tam nie było gadki na zasadzie Ej Magnus jesteś głupi, tylko panie, czy uważasz, że roztropne jest... Czekaj, czekaj, ja tu wiem co robię, tyle 2C++ tak? No w każdym razie zakończając, bo już żeśmy się na temat tych dwóch książek, trochę jestem rozczarowany, Of Bal. Natomiast fajnie się to czytało, trochę, trochę długo mi się to czytało, ale, ale, ale fajnie, No fajna książka. Sorry, rozczarowany to ja byłem troszkę pod Arkimperium, Imperium, jak cała książka mnie przygotowywała do walki Gulimana z Mortarionem i się skończyła i nie było walki z, <laughs> z więc... No to tak. No. Wróćmy do White Dwarfa, do strony 76, bo przypomnę dla wszystkim słuchającym, że nadal recenzujemy, bo przeglądamy White Dwarfa. O dwóch godzin. Dużo wątków pobocznych, no tak to jest. Dużo energii mam po tym grillu chyba, po tym wniosku. Ale to e... dobrze, bo wtedy ja temat odcinka mogę zrobić tak po łebkach i <śmiech> nikt się nie ubrał. Po czasie odcinka nikt się nie skapnie. <śmiech> Blancicy jak zwykle na wysokim poziomie konwersje w naprawdę w rewelacyjny sposób. Po prostu są kultyści tutaj pokonwertowani. Różne modele z, mamy z było... Taran Grecinów. <śmiech> <śmiech> ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta mamy Grecina, który jest skonwertowany. Mamy Jakiś model do Necromundy chyba skonwertowany tego. GOR, coś tam, coś tam. E, orkowy model, orkowy Battle Wagon. E, no i mamy właśnie ten Taran, czyli Thunderfire Canon z jakąś pią w ogóle, nie wiem, to jest jakiś żart czy coś, ale wygląda epicko. Bardzo mi się podoba właśnie Battle Wagon, przekonwertowany na jakąś ciężarówkę w ogóle, bardzo mad Maxowy. Max no. Bardzo mad Maxowy. I słuchajcie, bardzo proste malowanie. Zobaczcie, jak się utrzyma fajny klimat na wszystkich figurkach, to te figurki nie mają dużo kolorów na sobie. Tak? Ale jest yy, mistrzowsko pigmenty, są użyte. I pigmenty są, są super zrobione, bo model jest tu malowany tak naprawdę na czarny podkład, jakieś szare plamki i dużo, dużo, dużo pigmentów. I ten model wygląda tak. No, oczywiście jakieś podkolory są porobione, jakieś czakry i tak dalej, ale metaliki i wszystko wygląda spójnie i fajnie. Dalej mamy Illuminations, czyli mamy dużo artów na, przez Alexa Boyda chyba rysowanych tutaj w tym przypadku. Tak, Alex Boyd. Dalej mamy o, reklamy już z Mala. No i mamy Battle Port 40, gdzie mamy Gwardię przeciwko orkom i ten model, który tam kiedyś niby wyciekł. Że to jakiś nowy model orkowy, nie, ten jest nowy, nowy model orkowy to jest po prostu konwersja jednego z ludzi, którzy grają właśnie. To nie jest. Ten, Hardena. To To yy, jest Dreadnight. Dreadnight Dread skonwertowany i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie. No i taka ciekawostka, którą tutaj ze Szwagrem wy, wy, wy, wy, wy, wy, wy, wybaczyli, że mamy, jak to się nazywało, Raiza. Yy, te tereny, które są w tym budynku Rajza Pattern, Ruins albo po prostu. Yy, Moonbase Klyssus, tak, no, Moonbase to Moonbase Te tereny, które są Moonbase Klyssus, czyli, czyli tym terenie takim do no, tekturowym i plastikowe tereny tam są. I tutaj one są wykorzystane na, w szczególności to widać na ostatniej stronie White Whorfa, że są do nich poprzyczepiane po prostu y, pięterka, że tak powiem, pięterko jest dodane. No bo wszystkie budynki GW do 40 są kompatybilne, i te mechanikum, i te starsze sektory Imperialis, wszystko jest obliczane. Ale nikt to może nie wpaść do oka, tak? Po prostu, że można je skleić. No to informujemy do... i już hmm. mówiliśmy chyba co najmniej. Raz tak, tak, tak, tak. Że to jest wszystko robione pod tą samą wysokość jednego piętra i panele podłogowe mogą pasować i do tego, i do tego. Tutaj można mamy też... Żeby dowolnie składać poverty. mam bardzo dużo zestawów wykorzystanych, bo na przykład jest kontenery przede wszystkim są, to jest Mumbai Slice, jest te wszystkie scatter teren, czyli te połamane murki. Następną rzeczą, jaką mamy w Dwarfie jest kolejny, czy znaczy nie, nie jest kolejny, jest Ultimate Guide to Armageddon. Tutaj mamy w głąb trochę lore całej bitwy na bitw, na bitew, przepraszam wojen. bitew, wojen konfliktu wojen, <laughs> na Arma... bo pierwsza była z chaosem a dopiero późniejsze były z orkami tak. także żebyście wiedzieli, że to nie jest tylko konflikt czysto mm. z orkami tylko pierwsze wojny Armagedon były z chaosem, gdzie pierwsza, Grenadzi... była, pierwsza była z chaosem w ultramarini jest Wars, tak? Space Wars, mm -hmm. widzę tutaj jest całkiem przyjemna książka Tębskiego Bowdena. The Emperor's Gift, Aha. o ile pamiętam jest tytuł, skupiał się na Green Knightach w czasie tej pierwszej wojny, jak tam wyganiają Angrona do warpu i tak dalej. I potem na tym, że się zarządzają, no dobra, no to wszystkie te regimenty gwardii, które tu walczyły, trzeba je wybić. Greynighta, no to mówisz, mówię, no kiedyś. I Space Wolves z Loganem Grimnarem na czele stają w obronie no bo walczyli dzielnie i nie można tak robić, żeby ich tutaj wybijać. Miu, Bardzo fajna książka. Nie godzi się, tak. nie godzi się. Druga przez ADB, więc no, przyzna się dobrze. Tak, on zawsze potrafi nawet w najpłytszej postaci troszeczkę, chociaż troszeczkę, tego charakteru wrzucić. On jest jak ten szef, kucharz z memów, nie? tak, tak z dysypy, tą solą charakteru. Druga oczywiście była z Gazgulem i komisarzem Jarikiem, Hades Hive. To jest właśnie przedstawione na Hellstrich w książce Hellstrich w tych e, filmikach e, Richarda Boylana, który ktoś przedstawić sobie tego planu. Książka Hellstrich na jest też ADB. Tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak, tak człowiek człowiek, ale wojna Armageddon w tym momencie się kojarzy bardziej Gwardia Orkowie tak, tak, tak, tak, niż Black tak, Space Plans. Marines, mm. chaos, nie? Mm -hmm. Co mi się podoba, bo, bo tych konfliktów w Space Marine's Chaos to już jest dużo tak na dobrą sprawę. Mamy przykład bardzo fajnego redconu w Warhammerze 40 tysięcy, bo Armageddon okazuje się, to jest dawna planeta Ulanor. Mhm. Gdzie mhm. było największe zwycięstwo kończące Wielką Krucjatę, tak? Tak. Z eee... największym hersztem orków ówczesnym. Tak. I potem wojna o bestie opisana w tych książkach War of mhm. the Beast. Eee, to też bestia, czyli ten największy, największy herszt orków wywodzi się z Ulaną. Gdzieś między tymi wydarzeniami, a wydarzeniami Warhammera 40 tysięcy Mechanikum wzięło sobie tą planetę, bo po prostu była bogata w surowce, jak mm -hmm. tam technologię mm -hmm. i tak dalej. Yy, I zadała przy... spaltem od góry do dołu. Tak, tak. To było, największą <śmiech> bo taka radę. była. Yy, przecholowali tą planetę jakoś, nie wiem, czy zamontowali silniki warp, czy co zrobili, ale po prostu przenieśli ją w inne miejsce, żeby nikt się nie skapnął. Przemianowali na Armagedon i tam był Forgeworld. Tak? Trzecia wojna to była oczywiście Black. Black pewno, Blood Angels i Orki znowu. No i tutaj mam właśnie troszeczkę rozpisane na przykład, jakie siły były na wojnach. W trzeciej Wojnie, Arma... wojnie Armagedon jakie były obszary. To to, tak, jakie obszary. To bardzo fajnie to tak rozpisane. I arie, który ma szacunek na dzielni wśród orko, to ma wśród, Power clone. i nosi ją i, no i pokonał Orki. I ma swój ten. Ma swój własny Baneblade. Tak, tak, tak, hmm. ma sobie. Cza... Forteca, Forteca, tak, of, chyba... of, of. chyba... E... Contempt? Contempt jakoś, tak, hmm. tak, tak, tak. tak, Który nie został nie... zniszczony i potem Jodlowa? Jarek specjalnie ekspedycję wysyłał, żeby ją odzyskać. Hmm. Patrzę, tutaj nie ma nic, nie ma wspomnienia jak się no, ale właśnie jest trochę tego, no i... Dalej oczywiście mamy w Collecting, mamy Bisco Tradersów, mamy te, te armie które są budowane przez kolesi z, z White Oczywiście jeden z nich buduje Legiony Nagasza. Surprise, surprise. Bardzo mało mamy w tym odcinku, w tym numerze, przepraszam, tych poradników malarskich niestety. Mamy na przykład his, scenariusze do, do Hobbita. Czy to są Hobita czy do Wacji Nie ma, przepraszam, z się, że ci się wcinam, hmm? ale nie ma poradnika tych dwóch nowych farbek. Używać? Eee, nie. nie, nie, tych, nie, nie tych ja, technicznych? Dalej, Może być dalej, bezieh. zobaczymy. Jeszcze do tego nie doszliśmy. Mamy na pewno y, Battletech dla bogatych. Chciałem powiedzieć, że dla ubogich, <tos 72> ale to działa w drugą stronę. Tak, tak. Battletech dla bogatych, y, z kategorii Battletech i choć biedę. Y, mamy właśnie Gorkanota rozpisanego, walianta. Castellana i to wszystko na razie, ale plus Może... mamy oczywiście te dwie takie rozpiski, które są w boksie Renegade, tak? Dla nich rozpisane, więc już mamy pięć modeli. Jak zerkniemy sobie, to mamy Storm w starym, którymś numerze White Warfa, Nie wiem, czy na tej samej zasadzie rozpisane. Może wyjdzie w następnym <śmiech> na przykład. Może. W... Reader's Models mamy oczywiście dużo z fajnych modeli. Mamy kolej, po raz kolejny model Mateusza Sztromfa. Gratulacje Mateuszu Gdy jeszcze jest raz jako model miesiąca. Jako, jako model, model roku miesiąca, roku. tak, także jest w ramce specjalnie. No i dalej właśnie tych poradników modelarskich nie ma za dużo. Tu sobie przewracam strony, ale nie ma. Już nie ma, nie ma, nie ma nic. Yy, z dziwi z tego, mnie to, że wyszły sobie, pamiętam, malowania yy, tych dwóch armii ze Startera jest same Starterzy. Znaczy na pewno jest Starterzy i na pewno są filmiki do Ankala. O to hmm. sobie dam rękę obciąć. Hmm. Natomiast dziwi mnie, że chociaż nie ma takich krótkich, wiesz, dwóch hmm. stronek, że tak... Żeby zrobić ten efekt y, świecący, tak, używasz najpierw tego, potem tego, potem Jest. tego, a żeby ten drugi efekt świecący, najpierw tego, potem tego. Możliwe, tego. że jak te, jak, to, jak te farby będą dostępne. Jak to te fary będą dostępne, to wtedy będzie hmm. jakiś poradnik, nie? No bo na razie one były w zapowiedzi. Może być, może być. Nie, nie nie, nie wiesz. A znaczy, się wspomnimy jeszcze przy okazji, że kasują y, cyfrową edycję. Tak, Również. tak, tak, tak. Ostatnio, to już ona ostatnio na dniach, że już była ta aplikacja y, White Wolf, do której można było ściągać sobie apki, no no już nie będzie tego, nie będą tego supportować. W ogóle i będzie cyfrowej, cyfrowej wersji White Warfa. Podejrzewam, że mi się nie sprzedawa, na no ludzie lubią wydać. Tym bardziej, że kosztowała tyle samo co White Wolf. To jest absurd jakiś, że ona kosztowała. Tyle są w papierze. Tak. Ty, tutaj nawet jeśli płacimy po cenie angielskiej, tak, to jest 6 funtów. <śmiech> płacę 6 funtów i mam coś namacalnego. Coś, co mogę wyrwać kartkę, co mogę wziąć na kibel i poczytać. No, tablet też mogę wziąć. tak. No, ale... Możesz sobie wy, wyciąć poradnik malarski nożykiem, żeby sobie tak. mieć gdzieś tam w skoroszycie. I dokładnie jakimś... za tyle samo kasy dostawaliśmy, yy, musieliśmy zapłacić za wersję cyfrową. Co jest dla mnie... W życiu się ze mną to nie będzie godzić, że wersja cyfrowa kosztuje tyle samo, co papier. No, no, tak. no. Zrobiliście już no to... Dajcie mi to nawet bardziej ubogiej wersji PDF. to samo robi Black Library. Tam wiem, są, wiem. Tam są minimalne różnice cenowe Jeśli w ogóle. i w kodeksach jest to samo. Wersja cyfrowa jest jedyny, minimalnie tańsza. Jedyny plus kodeksów cyfrowych jest taki, że one się update'ują podobnie. Jak wychodzi zmiana, to się tak? Ja tego nie zaznałem, bo nigdy nie kupiłem cyfrowego kodeksu, ale, ale te, te Digital Enhanced Editions, te, które masz takie, że klikasz na obrazek i się tam coś rozwija, to są takie rzeczy, jak deutscher. Podobnie. Nie wiem, ktoś, kto ma y, aplikację, która y, y, ma jakieś kodeksy z GW, potwierdzić, potwierdzi, ja tak słyszałem, ale nie jestem pewien, czy, czy, czy to faktycznie. Mówię koniec. o samych takich książkach <coughs> popularnych. Książki tutaj, Jakolwiek, Jakkolwiek wiesz, fajnie jest mieć na tablecie, bo ja dużo czytam z tableta jeżdżąc do pracy i tak dalej. Yy, natomiast jeżeli na przykład książka papierowa kosztuje 40 złotych, Niech ta z tableta, bo minus papier, minus dystrybucja i tak dalej. Z 20 Niech ona kosztuje 20 i spoko loko. No. Ja mogę wtedy kupować tony oryginałów. Słuchaj, tony oryginałów z Black Library, te, które lubię, nawet te, które przeczytałem, ja chętnie kupię, tak jak żeśmy rozmawiali o grach na gogu. Mhm. Gierki, które przeszedłeś 8000 razy w liceum, ale nie miałeś hajsów, żeby kupić oryginał. Po prostu z nostalgii, z tego, że... Z szacunku dla twórców. Tak, z szacunku dla twórców teraz sobie kupisz za te dwie, trzy, cztery dychy. Natomiast y, to samo jest z książkami. Książkę, którą lubię, y, jeżeli nie będzie przesadzona cena, ja chętnie w hardbacku kupię nawet. Natomiast jeżeli ta książka będzie kosztowała 70 zł za paperbacka, y, klejonego paperbacka, który się rozejdzie po dwóch przeczytaniach, to nie. Nie, bzdura, bzdura. Nie, ja uważam, że nie ma sensu kupować. Przynajmniej w naszym, przy naszym budżecie, przy naszych cenach, przy liczniku nie ma sensu kupować. Ja bardzo, mnie no bardzo nie. ciekawi los. Y, pamiętacie, jak u nas wychodzą na przykład mistrzowie polskiej fantastyki, nie? Mm. Książka kosztuje 16 zł, masz hardbacka, wypas, po prostu wypas do tej pory zbieram. Y, i jak wychodził Terry Pratchett kiedyś, ten kolekcjonerski, że tam w tym, tym, tym w tych takich, wiecie, że macie, planszę pod książką, jakąś się... w Anglii zaczął wychodzić Warhammer, tak? Mm -hmm. Herezja Horusa. Pamiętacie pierwszym był The First Heretic, demskiego, bo Co mnie trochę zdziwiło, bo to jest tam 17 albo 14, 14, 14 książka, któraś tam nasta książka w kolei. I on też kosztował parę funtów. Mnie ciekawi, czy oni w taki sposób kiedyś, tak jak Władcą Pierścieni, pamiętacie, bo w The wydawało władcy Pierścieni w pewnym momencie, jak wychodziły filmy, te no. figurki, czy oni tak zaatakują kiedyś polski rynek, Black Library, że wiecie, będą mieli nadwyżki z niesprzedanych jakichś tam brytyjskich wersji, to rzucą na Europę, na Europę wiesz, wschodnią, bo ja, jeżeli na przykład Warhammer'owe, te herezyjne książki by wychodziły po 30, nawet 35 powiedzmy do 40 zł, to bym raz w miesiącu był w stanie taką książkę kupić. Nawet The Sand of Angels bym kupił, które jest mega mudne dla mnie osobiście. Znaczy, tak, te polskie wersje wychodzą właśnie tak w granicach 30 hmm. tak. ale jeżeli ale, chcesz, Nie wiem czy wiecie, ale te pierwsze tomy, które wydawała chyba Fabryka Słów, Eee, Masakra jakaś eee, Galaktyka w ogniu, fałszywi, fałszywi bogowie. Eee, no Google Transway to są niechorusa. Nie, nie o to chodzi. Mm. Chodzi o ceny, mm. bo to są książki już niedrukowane. I jak trafisz w antykwariacie, no to ok, w antykwariacie faktycznie tam galaktykę w ogniu machnąłem po 16 zł chyba, mm. tak. ale na Allegro sobie ustawiłem powiadomienie, bo chcę skompletować. I na przykład Full Green. Jest jeden y, optymistyczny sprzedawca, który go wystawia za 180 złotych. Już chyba trzeci tydzień z rzędu, nie zeszła mu ta książka wystawia po drodze. Pozostałe też chodzą tak, w granicach od Zdrowo. 120 w górę. Zdrowo. No przez to, że są już... Ja to, uważam, zbierze. że w tym momencie, jeżeli chcesz zbierać książki Horus Heresy Po angielsku. Tylko polskie i targowisko, na przykład chociażby Mateusz często ma książki, mm -hmm. na znajomy, który handluje, i często ma książki w dobrym stanie, naprawdę w dobrym stanie i sprzedaje po właśnie trzydzieści parę złotych. Po takiej rozsądnej cenie. To jest rozsądna cena, bo tam on kupuje... Jedyne ceny musisz ogarnąć angielski, to. No, musisz, no ale no, ogarniasz. No tak, my. tak, tak. Ale ja mówię tak ogólnie dla naszych słuchaczy. Tak? Moim zdaniem, jeżeli nawet umiesz język w podstawowym wymiarze, to To może być dobra motywacja Dokładnie. Do Przeczytasz tą książkę 4 razy dłużej niż, niż normalną książkę byś przeczytał na twoim poziomie lub po polsku, ale nauczysz się pewnie paru słów, paru zwrotów. Mm. Na przykład his choler is rising. Jego cholera się wznosi. Tak, bo dużo jest, dużo jest w herezji, co w ogóle mnie, co mi się podoba, jest dużo nawiązań do tych średniowiecznych tam zwrotów. medycznych hmm. zwrotów i tak dalej, że jakby człowiekiem rządzą te cztery humory, czyli choleryzm, flegmatyzm, melancholizm odmieniam to pewnie bardzo hmm. źle i sanguinizm? Sanguinizm. Sanguinizm. sanguinizm, Tak, że na przykład hischoler is rising, czyli po prostu chuj go strzelał. tak się <laughs> przetłumaczą, nie? To nie są książki, Tak, byli. ale nie, trzeba... Ślach go trafia! To, nie, nie, że na przykład y, gniew w nim, tak. wzmagał się w nim w gniew, czy coś takiego. Mhm. I są autorzy, którzy bardzo lubią te takie utarte zwroty stosować. No dobra, przeżyliśmy Whitewarfa, bardzo długi przegląd White Warfa, robimy krótką przerwę. I uderzamy w trzy lojalistyczne legiony. Już ostatnie. Już ostatnie, i zostaną nam po tym trzy heretystyczne. Heretyckie, heretyckie? Heretyckie? Zdradzieckie. A potem jedziemy worków. Jedziemy worków, jedziemy w tał. Tały worków masznowych, czy Worków. To widzimy, słyszymy się za chwilę. Was temacie odcinka. Będą to trzy kolejne lojalistyczne legiony. Z racji tego, że poprzedni dział nam się troszkę rozrósł, to troszkę postaramy się przyspieszyć i w telegraficznym skrócie podać podstawowe informacje o ultramarinsach, salamandrach i Ravengardach. Zacznijmy od legionu 13. Prawdopodobnie mojego ulubionego. Zresztą taką armię kolekcjonuję i tego mam punktów najwięcej. Są to Ultramarines. Już sama nazwa jest troszkę zabawą słowną, bo są to niebiescy marinsi, a kolor ultramarina jest to kolor, barwnik niebieski znany od no, setek lat, jeśli nie dłużej. Mhm. Natomiast w ich przypadku ma to też kilka znaczeń, tak? bo ultra, że ostatni najlepsi Marines, teoretycznie, ale jeszcze dodatkowe znaczenie jest takie, że ich nazwa pochodzi od planety Ultramar, Właściwie planety, Związku Planet Ultramar. Z systemu, jak to się nazywa? No, nawet nie 500 system, bo światów Ultramar. Układ, układ słoneczny to jest system, tak? natomiast to jest cały zbiór, jakby państwo kosmiczne Ultramar, które było już Bały samo w sobie. Imperium. Tak, samo w sobie było samodzielne i dobrze prosperujące, zanim przyleciał imperator z Wielką Krucjatą. W każdym razie podstawowe informacje o ultramarinsach, ich znak to odwrócona litera Omega, Właściwie mówiąc deska sedysowa, tak. biała na niebieskim plem, <grym> przeważnie. Ich zbroje są najczęściej niebieskie, z złotymi akcentami, przed herezją prawie tylko i wyłącznie, z, mhm. złote z niebieskimi plus białe akcenty też, zwłaszcza u weteranów. Natomiast po herezji, kiedy wprowadzono kodeksa Starters i wprowadzono kod kolorowy dla kompanii różnych, no to zmienia się obramówka na ramiennika. W zależności od kompanii jest to inny kolor. Natomiast nadal Aquila na piersi jest złota i większość motywów ozdabiających niebieski jest złota. Okrzyk bojowy, odwaga i honor, ewentualnie maszerujemy dla Makrag. Makrag to jest planeta stolica Ultramaru. A nie Makrag? A crack. <laughs> jest naszym targetem. Tak? I... <laughs> Za każdym razem... Forteca, my... forteca ter, y, Herry. Forteca Herry, tak. No słuchajcie, będzie tutaj mnóstwo nawiązań do starożytnego Rzymu i troszkę do starożytnej Grecji. Tak. Jeśli chodzi o ultramanizm. Bo to jest Legion, który najwięcej czerpie właśnie ze starożytnych y, wzorców. Jeżeli chodzi o Legion Legion, czyli Rzymian i troszeczkę... Grecji, chociaż Minotaury jako chapter więcej mają z Grecji, ze Spartan, tak. tych takich filmowych Spartanów. Również Iron Snakes mają greckie wpływy, mm -hmm. taki chapter, były książki nawet o nich. A także, tak, a także teraz chapter, który będzie szerzej przedstawiony w nowej książce Arona Demskiego bowdena Emperor Spears, albo Spears Ale op. tam są, z tego co pamiętam, on bardziej ma być Masajowie to ma być afrykańskie plemiona. włócznie te sprawy. Mm, afrykańskie plemiona, kolego, to są e, ci, którzy byli w Hellsridge, czyli tacy, Tak, ale ma e, z tego co... Emperor's to... Lions, bodajże? A, może się mylę. Dobra. To byli Emperor's Lions i oni faktycznie zbierają się wokół ogniska, opowiadają historie, wszyscy są czarnoskórzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, e, e, znowu już nie pamiętam, czy Imperor Spears, czy Spears of the Emperor e, mają wpływy greckie i również celtyckie chyba też mają być. Przeczytamy, przekonamy się. W każdym razie książka zapowiada się ciekawie, bo książka jest zapowiedziana, że będzie to z perspektywy kobiety śmiertelniczki, która jest służącą, serfem chapteru. Damski Bowden lubi tą perspektywę, bo też się już w którejś tam no, Ta, no słuchaj, łatwiej się zidentyfikować z takim bohaterem. No, no, tak samo ty... jak mieliśmy w y, trylogii Night Lordów. Było mm -hmm. wiele... Octavia i Septimus. I Septimus, tak. Tylko, byłem... że oni byli mimo wszystko y, jednymi z postaci takich y, pobocznych. Tak, tak. Chociaż były też rozdziały z ich punktu widzenia. Tak, tak. Natomiast nie byli... W każdym razie, Ultramarines, 13 Legion, są sukcesorami Legionu Warborn, czyli zrodzeni do wojny. To jest tak jak World się byli dawniej Warhounds, mm -hmm. Death byli dawniej Dusk Raiders, to Ultramarisi dawniej byli Warborn. Jeśli chodzi o czaptery, które urodziły się w drugim foundingu i późniejszych z Ultramarysów, to nie mamy dzisiaj tyle czasu, żeby je wymienić. Jezus, my, nie, nie mamy tyle odcinków, żeby je wymienić. Tak. Znaczy Co zarobi, drugi. z racji tego, że mieli chyba najstabilniejszy Gene Seed. Jeden ze stabilniejszych. może tak? Jeden ze stabilniejszych. Poza tym aż takich wielkich strat nie odnieśli w herezji, jak inne regiony. To po zakończeniu Herezji byli najliczniejszym regionem i przy drugim założeniu, czyli mogli najwięcej nowych utworzyć. I przed, przed rozpoczęciem Herezji również byli, jeżeli nie najliczniejszym, to byli jednym z najliczniejszych legionów i jest to przypisywane faktowi, że kiedy drugi i jedenasty legion zostały zniszczone w domyśle przez Limana, Rasa i Space Wolvesów, to lojalistyczne, nieskażone resztki tych Legionów zostały przekazane właśnie Glimanowi jako dodatkowe siły. Jest to w kilku książkach w domyśle powiedziane w taki sposób, że po prostu jak te Legiony zostały zniszczone, to yy, siły 13 Legionu, czyli Ultramarines wzrosły ilościowo. Także jest to takie niedopowiedziane do końca, ale, ale jakby pomówienia w innych Legionach wskazują na to. No dobrze, wymienimy tylko tak no, pojedyncze przypadki z tych sukcesorów, które są bardziej znane, powiedzmy Eagle Warriors. Yy, fajny chapter z takim biało-niebieskim, pół na pół malowaniem. Yy, Hawk Lords to są fioletowi. Oni mają bardzo podobne kolory do Emperor's Children. fiolet mhm. i złoty. I oni się specjalizują w, w walce powietrznej, że każdy z nawet zwykły taktyczny legionista Hawk Lords jest przeszkolonym pilotem, który może wsiąść do maszyny latającej z Marinesów i ją pilotować. Halloween Griffons, którzy byli moją pierwszą armią czterdziestkową. Ambitnie. bo tak, Malowanie ogólnie. ćwierć na ćwierć, żółty i czerwony. Nie powtórzyłbym tego wyczynu. <laughs> Iron Snakes, o których wspomnieliśmy. Marines Errant, to była moja powiedzmy druga armia łączona z Howling no, Griffonsami. Nie widziałem. No nie, nie kilka, więcej, to miało, więcej miał. Kilka. Miał, kilka. miał y, kilka taktycznych, miał scoutów, miał y, assaultów, pamiętam. On mają już taką, Szwagier mają już taką funkcjonującą tylko Nie tylko taki, w każdym razie. Poza tym, Mortifaktor mają taki ciekawy schemat malowania, bardzo lubią czaszki, bardziej niż większość imperium mm -hmm. nawet. No nie, e, no mają nie. trochę, może za bardzo. Mają nawet takie szamańskie rytuały, to w książce z Urielem Metrisem on spotyka Mortifaktorów. No niby tam wspólny primarcha i tak dalej to się dogadają, ale jak widzą obyczaje, że tam się pije na przykład krew z czaszki tam wizje się jakieś ma i tak dalej, to o Jezu, co tu się dzieje? Gdzie my trafiliśmy, Albert, i Wychodzimy. <ścoughs> Nowa Marines. Nowa Marines też chyba pół na pół biały z niebieskim, z tego co pamiętam. I tu jest ciekawy przykład, jak słuchajcie, Genesis Chapter. Oni mają niebieskie, przepraszam, czerwone barwy. I Genesis Chapter, podobnie jak wiele innych sukcesorów Ultramarinsów, współpracuje blisko z Ultramarinsami i albo mają swoje planety, sanktuaria w ramach Ultramaru, albo tuż przy Ultramarze, gdzieś, zaraz za granicami. Genesis Chapter akurat ma coś takiego, że mają niepisaną umowę, że kiedy Ultrasi ponos, ponoszą straty, to Genesis Chapter z urzędu dostarcza Marinesów i rekrutów, żeby uzupełnić te straty i tak złośliwie mówią, że to jest sposób Gullimana, żeby obejść limit tysiąca Marinesów w jednym czapterze, który sam narzucił zresztą. To poda, podobnie jak ten, podobnie jak mają Dark Angels, że niby, niby nie jesteśmy Legionem, ale jakby mm. się coś temu głównemu Legionowi działo, to, to wiesz, to jest pierwszy do pomocy. Mm -hmm. tak? Żeby przetrwać. Silver Skulls, yy, czyli srebrne czaszki. Mają... Nasz kolega zbierał. Yy, tak, kolega Maciek. Pozdrawiamy z Poznania. Yy, poza tym, synowie Gulimana, synowie Orara, nie mylić z Onanem, a pisze się podobnie. Yy, I White Consul, Biali konsulowy. To takie najbardziej znane yy, White Consuls się bodajże w trylogii niesących Słowo pojawiali. Możliwe. Gdzie zostali wycięci do nogi prawie, że. I tak. Primarchą trzynastego legionu był Robute Gulliman, który pojawiał się w 30, a także pojawił się od marca zeszłego roku w 40. Goodbye for <grym> Chaptermasterem urzędującym nadal jest Marneus Augustus Kalgar. Planeta pochodzenia Macrag, Forteress Monastery to jest Forteca Hery. I główny okręt? Nie wiem. Macrag's Honor. Czyli Honor Macrag, Tak jest. Zaginiony w warpie, z tego co pamiętam z komiksu. No, y, chrupa w Jak, jak y, gonili Erebusa i resztę tych, y, wyganiali Erebusa i resztę Warbearersów po y, ataku na, na Kalt i na 500 światów Ultramaru. Mhm. No dobrze, więc tak jak już wspomnieliśmy, motyw rzymski jest bardzo silny, Ultramarinsów. Odrobina historii robota Gulimana. Robot Guliman w porównaniu z innymi primarchami miał dużo farta, jeśli chodzi o to, gdzie trafił, bo trafił na planetę ucywilizowaną, ułożoną, z porządnym systemem rządów. Rządził niejaki Konor, który adoptował Gulimana jako swojego syna. Zresztą Guliman później mówił, że miał dwóch ojców tak naprawdę, imperatora i Konora. Został wychowany na męża stanu, na polityka, na dowódcę wojskowego, na administratora, inżyniera i mnóstwo innych cech. Dzięki tym okolicznościom był chyba najbardziej statecznym umysłowo. Obok Dorna. Obok Dorna wśród, wśród primarchów. I poza tym on też, nawet otwarcie chyba mówił, że mimo tego, że był stworzony głównie do walki, w założeniu, przez imperatora, to walka to nie było to, w czym on się odnajdywał. Oczywiście sprawnie dowodził, tak jak każdy primarcha potrafił milion operacji naraz wykonywać, tam plany pięciu bitew na bieżąco wykonywać i tak dalej, ale najlepiej odnajdywał się właśnie w zarządzaniu, logistyce, w logistyce rozbudowywaniu chociażby infrastruktury, tak. On ultramar... nigdy nie był takim bitstykiem, że on jest jednym z tych Primarków, że jak wystawiacie go na stole, to on bardziej bufuje, on yy, większą Mówimy wartość ma w tak, bufowaniu swojej armii niż w byciu takim po prostu mierzycielem jąder, który przechodzi przez armię przeciwnika i niszczy. Oczywiście jako primarcha jest Da sobie radę. Jest koksem i wiecie, wysyłanie na jego pięcio, pięciosobowego działu terminatorów jest raczej samobójstwem dla tych terminatorów. Natomiast on, raczej tak jak Alfarius i Dorn, są jednymi z takich troszeczkę słabszych kombatowo-primarchów, natomiast bardzo dobrze sobie dają radę w ulepszaniu armii w dodawaniu bonusów do całego, całego wojska, jakie macie na stole. No, robot Gulliman również wzmacnia armię, również jest całkiem dobrym e, walczakiem mhm. w walce wręcz. No, daje bąbelek przerzutów w sześciu tak, wszyscy ultramarijsi mogą wszystko przerzucać, tu hit, tu Przerzuty do przerzutów. I tak dalej, moralkę podnosi e, armią e, ze słowem kluczowym imperium. W 12 calach bodajże daje przerzut moralki, także no, warto go wziąć, tylko z każdym kolejnym update'em, z każdym kolejnym FAQ czy Chapter proof podnoszą mu punkty. Mimo, że Space Marini jako Space Marini, owszem, jak wyszedł ich kodeks, który był jeden z pierwszych kodeksów, byli mocni, wygrywali turnieje. Ale bardzo szybko przestali wygrywać turnieje, bo wyszły kolejne kodeksy, a jak wiadomo ze starej prawdy wiary, każdy kolejny kodeks musi być mocniejszy, tak, żeby się sprzedały, żeby ludzie kupili model. No Poza orki więc... będą na końcu. Poza chaosem. Poza chaosem, okej. Okay. Chaos się... zawsze musi ssać. Marinsi przestali być kompetytywni już jakiś czas temu i podnoszenie punktów Gulimana tylko pogarsza sytuację tak naprawdę. No ale widocznie taka jest wizja Games Workshopu, trudno. E, jeśli chodzi o wpływy rzymskie, zarówno w czasach przedherezyjnych w Wielkiej Krucjacie, w czasie Herezji, później również i nawet w 41. milenium. Struktura polityczna Ultramaru jest bardzo wzorowana na Cesarstwie Rzymskim. Nawet na Republice Rzymskiej, jeszcze sprzed czasów Cesarstwa. Jest Senat, chodzą w Togach. Architektura fortecy Hery. Zresztą sama Hera, tak, to jest bóstwo rzymskie. Mhm. Architektura kolumny, tak, to wszystko przypomina starożytny Rzym w dużym stopniu. Nawet w książkach, kiedy czytamy o drugiej kompanii, Katosykariusa, sierżanci kolejnych oddziałów również biorą udział w życiu politycznym. Jest od nich oczekiwane, że będą nosili togę, że pójdą wysłuchać, co się dzieje w Ultramarze, jakie postulaty wnoszą obywatele itd. itd. Czy ja dobrze pamiętam, bo, bo czytałem te książki też... Czy to jest tak, jeżeli w rodzinie gdzieś miałeś Space Marina, to w ogóle to był taki duży podnosiło, To podnosiło, podnosiło status rodziny, To podnosiło tak. status społeczny. Że radia. na przykład twój tam szwagier był Space Marinem, czy coś takiego. To w ogóle był Tak, y tam y właśnie, bo Ultramar z racji tego, że jako tako prosperuje w porównaniu z w Mrocznym imieniu. Imperium, tak. To mówiliśmy kilka odcinków temu, że Ultramar to jest jednym z tych miejsc, gdzie warto by było żyć, jak Mi miar, jesteś, jesteś by wyklakiem. Tak, oczywiście też y okazyjna inwazja orków, służba, tak dalej. inwazja wojskowa nie jest obowiązkowa, z tego co pamiętam, ale y no, musisz się przyczyniać do dobrobytu, tak? Musisz pracować w tej czy innej formie. Ogólnie y jakby nie liczy się to, jakim się urodziłeś gościem i tak dalej. Tyle, co wypracujesz. Jeżeli mm -hmm. jesteś w stanie wypracować... Taki kapitalizm bardzo... Mm, znaczy, staż tak? społeczny tam też y, odgrywa pewną rolę, bo jeżeli pochodzisz na przykład z jakiejś y, Tak, y, ale rodziny... jak dajesz ciała, to cię szybko uwalą. Nie, no pewnie, to nie ale jest tak ale jak, jak pochodzisz z rodziny szlacheckiej, to łatwiej ci jest trafić na stanowisko, na którym tak. ci musisz wykazać. Ale tak. potem, jak się okazuje, że się nie wykazujesz, to nie mają skrupułów, żeby się nie, nie. z niego zdjąć. Nie, nie, nie, jest merytokracja, jak najbardziej. Natomiast, tak jak wspomniałeś, kapitan Uriel Ventris, mm -hmm. bohater książek o i późniejszy kapitan czwartej kompanii, miał swojego przodka, przodka pierwszej tak, kompanii, jednośno. który zginął w czasie bitki z Tyranidami, mm -hmm. w czasie bitwy o Makrag. więc mm -hmm. dlatego były bardzo wygórowane oczekiwania wobec niego. No, jeżeli miał, znaczy To nie był jego bezpośredni przodek, bo bardziej no, nie, nie mają dzieci. Tak? Natomiast był to z jego rodu Z jego krwi co najdeszno. Tak, tak, tak. No, jakiegoś <śmiech> jego protoplasty brat na przykład, tak? Także tak, no tak jak mówisz, czyli jeśli chodzi o miejsca, gdzie chcielibyśmy się znaleźć w naszej galaktyce w 41 mileniu, to Ultramar nie byłby na pewno najgorszym miejscem, nie licząc. Tego, że czasami wpada chaos, czasami tyranizm, czasami orki. No pewnie, Oj tam, ale to jakby jest wpisane w ten uniwersum, tak jak u nas to, że możecie potrącić samochód. Na przykład. No, w 30 dodam, że z zasad legendowych mają coś takiego jak Interlocking Tactics, to znaczy, że są bardzo dobrze taktycznie i, i te wszystkie taktyczne ich zagrywki się zazębiają. Co objawia się tym, że jeżeli strzelasz jedną jednostką ultramarysów w jednostkę wroga, to druga jednostka może jeżeli druga jednostka strzela w tą samą jednostkę wroga, to może przerzucać jedynki. Albo przerzucać dystans szarży, jeżeli pierwszym razem ta szarża nie wyjdzie. Do tego mają Clarity and Resolve. Czyli wszystkie testy strachu i przegrupowania zawsze na niezmodyfikowanej dziesiątce rzucają. Co jest takim troszeczkę, poza tym co będziemy za chwilę mówić u Salamander, najbliższym ekwiwalentem, and shall know no fear, z znanym z 30, Ale do tego mają Red Chain of Command i to jest mniej więcej... Y ta sama zasada, którą mają Nightlordzi w 30, czyli Seeds of Descent, że jak umiera Warlord, to wszyscy muszą rzucać na moralkę. I w Nightlordach to jest opisane w taki sposób, że no, ja nigdy tego gościa nie lubiłem ale był commanding officer, więc robiłem co mi kazał, więc teraz tak, wiecie, szemru, szemru i może zrobił coś po swojemu. Natomiast u Ultramarinesów to jest tak, że wszyscy w tym momencie wchodzą do okopu i tak, umarł ten koleś, dobra, który jest następny w kolejce i teraz trzeba przez 5 minut gadać przez radio, co się ma dziać, żebyśmy mogli strzelić w tego gościa, bo nie wiem czy ja mogę strzelić w tego gościa, bo nie wiem czy jest taki Tak, akurat, jest pod... czy wiesz, tak, taka jest procedura, że my możemy strzelać z bazuki w ten czołg, <laughs> czy nie powinniśmy strzelać w coś innego, więc jest jakby ten ekwiwalent. i mają bardzo, bardzo, yy, bardzo, bardzo fajne Yy, bronie legionowe, to się nazywa delegate Legate Axe. Le, nie Legatin? Axe? Legatin, przepraszam, jeżeli wymawiam to źle, to jest Specialist Weapon, natomiast... W ogóle yy, Legat to też jest z Rzymu, tak? Yy. Tak, ale właśnie o to chyba chodzi tutaj. Yy, to jest broń, yy, która pozwala ci atakować na inicjatywie z AP-2. Bez bonusu do siły, ale to wystarczy. AP2 to W 7 edycji było dużą, dużym problemem, bo wszystkie bronie AP2, AP1 był unwieldy i się dodatkowało tak, ostatnie. Tak, tak. Adel, a, tutaj jest, a tutaj na inicjatywie, czyli zazwyczaj na 4. Mhm. Ewentualnie jak masz jakiegoś tam bohatera, to na inicjatywie 5. 5. I mają coś jak y cutting strike. Czyli jak rzucasz tu hit na szóstce, to wundujesz automatycznie. I to jest, zanim ogólnie ultrasi, zanim wyszli Townsend Seni, byli uważani za najbardziej OP Legion, jaki wyszedł. Poza tam mechanikum, Castaldus i tak dalej. 30. W 30. Yy, więc jest to bardzo, bardzo dobra broń. Jeżeli chodzi o legionowe jednostki, to mają Invictus Suzerens. to są tacy Breacherzy w, w kontekście ultramarinsowym, oni wyglądają troszeczkę jak ci do Kalgara. Goście? Gwardia honorowa. Tak. Gwardia honorowa, oni wyglądają jak z... skrzydlate hełmy, tak? Tak, gwardia honorowa, tylko że z tarczami. Co jeszcze bardziej podbija yy, rzymski motyw, bo mm -hmm. mają te kwadratowe tarcze. Z piorunami, tak jak Legionisz. Tak jest. Można i. Można im. Yy, można im dać właśnie te topory po, po dokupieniu. Albo można im dać. Yy, nie yy, I teraz mogę się mylić. Albo im, albo zwykłym Breacherom ultramarinsowym da się dać y, power Swordy, które wyglądają jak Gladiusy, mhm. które można znaleźć zresztą w kilku zestawach y, upgrade'owych, przez co w ogóle wyglądają jak legioniści y, rzymscy. Bardzo fajnie. Y, nie są bardzo drodzy, bo kosztują 200 punktów goli i od razu mają Artificer Armor, no, czyli mają 2+, na 5+, Przestawcze, mm -hmm. więc są jakby terminatorami, którzy kosztują 75 punktów mniej. Mm -hmm. Do tego mają z e, e, e, Storm Squad, to są tacy jakby e, Vanguard veterans można by mm -hmm. powiedzieć. Yy, mają Stoją i strzelają, tak? tak mają jump Fucky, mają artificer armor. Ogólnie wszystko ultramarinesów Ultramarisów mają. A vanguard tak. nie jest czyli yy, do walki wręcz. Tak, yy. mają y, Power sordy Bolt Pistole i artificer armor, plus plecaki. Yy, oczywiście można zrobić tam lepszy skład jakiś tam własnych Homebrew, wiesz, y, Vanguard weteran, czy bla bla bla. Natomiast to jest fajny skład i ogólnie y, ultramarysi mają fajne te składy, bo są stosunkowo tanie i wszyscy mają y, armor na 2+. Y, ci są tacy najbardziej zapomniani z tych wszystkich y, pomiędzy tym składem, o którym mówiłem przed chwilą, a składem, o którym będę mówił za chwilę. Y, Fullmentarus y, Terminator Squad. To są Tyranci. Podpatrzeni od Puerto Rabo, o których mówiliśmy paręcinów wstecz, gdzie to jest normalnie we flafie napisane, że po prostu guliman zobaczył jak y, y, ten I wiedział, że jest Terminators to dobre. i tak zobaczył i wiedział, że jest dobre. I mhm. Po prostu mówi tak: O, zrobię tak samo, tylko lepiej. I jedyna różnica jest taka, że zasady specjalne są troszeczkę inne. I y, u y, ultramarinsów jest tak, że ci terminatorzy dostają, i mają chyba więcej modeli, jeżeli się nie mylę, ty mają więcej tych zasad, natomiast jak tracą te modele, to tracą te zasady. Czyli jak masz pięciu, to masz coś tam, jak masz dziesięciu, to masz coś tam itd., itd. Natomiast y, loadout mają podobny, czyli mają Storm Bolter i Cyclone Missile Launcher na plecach. Natomiast zamiast Power Fistów mają Power Mowle, czyli, czyli te takie pałki mhm. do bicia, czyli plus 2 do siły. Buzdygany. Tak. I teraz tak, yy, pa, pa, pa, pa, pa, pa. co oni tutaj mają? Yy, Night Vision, yy, można Tank Hunter i minus 1 do cover save'ów, w zależności od ilości jednostki. I to jest tyle, jeżeli chodzi o yy, Space Marinów w 30. -ce. Jeszcze je tylko dodam, że wyszedł taki, wyszedł taki model do trzydziestki, średnio wyglądający, jak mam być szczerze, tego Heralda z, z deską sedesową. na parę. Tak, takiego... i on, ma, on ma to co trzyma, to bardzo przypomina to jest Weksilia? Tak, tak? coś się go. To co nosiły rzymskie Legiony, tak. też litery takie wybite, tak, tam tak. SPQR było zawsze, nie? Mhm. Ja, w Legionach Rzymskich. I to no. mówię, że to miał być pierwotnie któryś imienny. Wydaje roku. mi się, że to miał być Remus Ventanus, bo wszystko co na tym modelu jest, to jest jego orgię, czyli on ma standard, ma Power Sword i, i zbroję. Natomiast yy, wydaje mi się, że tak, ktoś z Worldu powiedział tak, ten model jest średni, a jednak Ultramarini to jest taki chapter, wiesz, że się wymaga, nie? Że, żeby te wszystkie skapty były, kurwa, jednak dobre. I że zamiast zrobić z niego właśnie tego bohatera, to zrobili z niego po prostu taki generyk. Yy, generyk wiesz... Standard, tak? Legion Herald. Legion Herald, czy coś jakiego. A, bo nam się na to, Mają dreadnotowego charaktera, którego możesz sobie zrobić z dowolnego dreadnota. Wystarczy mu dobrać odpowiedni wargear, tam... Przykryłeś deski. Katarynkę, przykraść desk, albo kupujesz tego dedykowanego temu yy, ultramarinsą. daj mu katarynkę. To już był last chance to chyba. Znaczy, znaczy, wszystko już, Dobra, stary jak mamy w to wchodzić, to wszystko jest last chance to buy, a najlepiej kupi, kupujesz u Chińczyka, jak chcesz być w modele. Nie? Dobra, i jeszcze ostatni no. model ultramarinsów z 30 to oczywiście jest Robot Guliman, e, który no, większość ludzi na pewno twierdzi, że jest lepszy niż ten 40 -owy. No, no taki jest pasujący do swojego opisu z książek, tak, stoi dumnie, pokazuje Gladiusem tam, idźcie walczyć, znaczy, na takiej marmurowej podstawie i w ogóle i w ogóle. Ja ci powiem tak, mi się dużo bardziej podoba, głównie z, z takich względów, jakich y, Meka kiedyś zrobił z Outer Circle y, u siebie, że po prostu pokazał y, HQ i cztery, cztery, cztery dowolne jakieś jednostki i czy Lu ludziom, do ludziom, randomowym ludziom, którzy nie grają w Warhammera. To jest dowódca i jeden z tych kolesi pod spodem to jest koleś, którym on dowodzi. Wskaż mi, który to jest. I przy tr trzydziestkowym yy, Gilimanie, wszyscy wskazywali na Ultramarina. A przy czterdziestkowym Gilmanie wszyscy pokazywali na Stormcasta, że to jest, że to jest dowódca Stormcasta, Przez to, że tyle złotego ma Gilman sobie. Tak, ma dużo złotego, ma za tą zbroję. Dojdziemy do modelu czterdziestkowego, moment. Jeśli chodzi o czterdziestkowe modele Ultrasów, jest ich dużo, ponieważ to jest mainstreamowy chapter Games Workshopu. Na wszystkich pudełkach Space Marinowych. mamy Ultramarinsów i sprzedałem teraz Ultramarins. Tak, tak, no i to od, od wielu, wielu. lat mhm. tak. Nawet kodeks w drugiej, drugiej edycji bodajże, to był po prostu kodeks Ultramarins. Się nazywał. Tak. Tak, tak, tak, tak, tak. tak Mam go zresztą na półce. Więc tak, jeśli chodzi o modele czterdziestkowe do Ultramarinsów, mamy tak. Sierżanta Teliona, to jest sierżant, weteran z 10. Kompanii Skautów. Mamy Marneusa Kalgara z Gwardią Honorową. Co prawda gwardię honorową można teoretycznie użyć w innych chapterach, jeżeli się zdrapie deski sedesowe, ale ludzie przeważnie sobie wolą skonwertować się z innych biców po prostu i powiedzieć. Że to jest, tak, tak. I powiedzieć że to jest moja gwardia honorowa. Jednostką dostępną tylko dla Ultramarinesów są też tyranic war Veterans, weterani wojny z tyranidami. Bardzo fajne modele. Bardzo ci tak, bardzo mi się Mają to blizny, mają mechaniczne kończyny. To są kolesie, którzy Ucierpieli w czasie wojny z tyranidami, ale przeżyli kiedy chapter ultramarines był przetrzebiony, i dzięki temu wiedzą jak walczyć z tyranidami. Dalej mamy kapelana Cassiusa, Ortan Cassius. To jest wersja jakby współczesna, 41 milenium tego modelu. Jest też dostępna wersja młodsza Cassiusa z pudełka Death Watch Overkill. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest nie jest jeszcze, nie ma półtwarzy mechanicznej wówczas, ma troszkę inne uzbrojenie ale dla chcącego nic trudnego można sobie przekonwertować ten nowszy model plastikowy żeby miał taki wargear jak ten starszy, mm -hmm. metalowy, ewentualnie żywiczny i ma to sens bo i pozę ma lepszą, i proporcje ma lepsze pasuje do współczesnych filmaristów, bo to to jest trzecioedycyjny model, także on jest niziutki w tym momencie, nawet przy zwykłych yy, taktykalach, chyba że chcecie dla nostalki no, idziemy sobie zrozumieć. sprawdzić Mamy tak, jest możliwość kupienia upgradeów i dla primarisów, i dla zwykłych marinesów, upgradeów ultramarinsowych. To są oczywiście fura na ramienników, ale również takie fajne rzeczy jak na przykład na pierśnik ultramarinesowy. Z... Pamiętam, że w komentarzach ktoś napisał, jak to się nazywa, te pasy skórzane. Tak, U pisał. E... Nie zapamiętamy nigdy chyba. Chyba nigdy nie zapamiętamy. Mam na końcu język, li, ale li, li, li, li. Być może. Skórzane pasy. Tak. Yy, I z oczywiście deską serdysową narzucono na kuile na piersi. Yy, hełm odpowiedni, głowa goła z wieńcem laurowym, hełm z tym takim grzebieniem. Z wieńcem laurowym. Z wieńcem laurowym. Yy, hełm z grzebieniem takim typowym, jak mieli podoficerowie. Yy, znaczy właśnie, podoficerowie rzymscy mieli w poprzek głowy. Ten hmm. drzemień, a oficerowie mieli wzdłuż głowy, jeżeli dobrze pamiętam. Dalej mamy. Można jeszcze kupić cały czas Marneusa Kalgara w wersji Power Armor, a nie Terminatorskiej, i to też jest trzeci edycyjny model. Miałem i szczerze mówiąc, bez wyrzutów sumienia, sprzedałem, bo no, no jest pokraczny. Wiem, hmm. że powinienem czuć nostalgię do takich modeli, ale, ale mi się nie podoba. Zresztą w indeksie kiedy jeszcze obowiązywał indeks Marinesów, to Marneus Calgar w Power Armor był tańszy, a w Terminatorce był droższy. Jak wyszedł kodeks, to już ten Power Armor jest droższy. Więc po prostu nie opłaca się go brać, bo jest gorszy niż w Terminatorce, a więcej punktów kosztuje. Ja model Marneusa Calgara mam tylko po to, żeby zrobić z niego Nasera, do flash yy, ich. z tego arta nie co ma dwa chain chain, fisty. chain fisty, no. kapitan sicarius jak na stary model trzyma się nie yy, źle, pasuje. dwa modele były jest stary sierżant tak, tak z, z lightning close z lightning claws taki z u z i yy. i z tym z legend vexilia yy. na plecaku i ten co ty masz no to jest ten obok. klasyczny. Dalej, Chief Librarian Tigurius yy, Tigurius jest no, jednym z potężniejszych saikerów w grze. Dosyć popularny w kompetytywnej grze nadal, bo dobre, dobre buffy daje dla armii. Mamy jeszcze sierżanta Antaro Chronusa. To jest taki pak dwumodelowy można powiedzieć, bo mamy Chronusa z, w założonym hełmie od stóp do głów jest cały model na podstawku i mamy też Chronusa ze zdjętym hełmem, który jest tylko od pasa w górę i wkłada się go we włazy w pojazdach. Z parku, ponieważ według zasad może jechać pojazdem, a kiedy pojazd będzie zniszczony, może z niego, jeżeli oczywiście przeżyje, wysiąść i sobie chodzić. Iron chęci mają taką postać z identyczną mechaniką w 30. A jak się decyduje, że koleś przeżył wybuch pojazdu? Nie jest częścią pojazdu? Dostaje no, włąd, jak jak ten. No tak jak się rezolwuje, jak masz pasażerów, tak? No się pamiętam, mam teraz... Nie pamiętam, jak jest ósmej więc... yy... decyzji. D6 hitów chyba, czy sobie. Okay. Rzucasz i armor save y, jak ci umiera okay. iluś tam gości, to wiesz. Okay. No i tak, robot gulliman, czterdziestkowy. Mi się osobiście podoba, zauważam wady i zauważam to, czego może się nie podobać. Proporcje ma takie sobie, szczerze mówiąc, jest przeozdobiony. Tak. że tak powiem. Ale mimo wszystko ma takie elementy, które w moich oczach go ratują. Dalej mamy w pudełku Start Collecting Space Marines. Jeżeli byście chcieli sobie zakupić. A dawniej to się też było takie pudełko Strike Force Ultra. Dlaczego o tych dwóch pudełkach mówię? Ponieważ znajduje się w nich model Kapitana Terminatora 40 Oczywiście można go w dowolny chapter pomalować. Ale ten model Kapitana Terminatora półoficjalnie, został podany w źródłach, w kodeksach, że jest to kapitan pierwszej kompanii Ultramarinsów czyli Severus Ageman, który też miał już starszy model, taki metalowy, kiedyś na zamówienie malowałem go w Dark Angela. W De właściwie Deathwing to też był półoficjalnie Ageman, a teraz oficjalnie Ageman to jest ten właśnie Terminator Captain z blond włosami. Jeśli chodzi o modele przeznaczone tylko i wyłącznie dla Ultramarinesów. To już jest wszystko, ale pamiętajmy o tym, że wszystkie modele Space Marines można pomalować w Ultramarines i będzie to na jak najbardziej na miejscu, ponieważ Ultramarines zgodnie z kodeksem StarTES mieli wszystkie możliwe formacje dostępne dla Space Marinesów. Podsumowując, nie można tutaj nie wspomnieć o hejcie, który teraz już zelżał, wydaje mi się, a kiedyś był i był zasłużony zresztą, na ultramarinsów, z racji jednego człowieka zatrudnionego przez Games Workshop niejaki Matt Ward różne opinie o tym facecie słyszałem, na przykład zdarzało mu się jakieś tam nawet przyzwoite rulsy pisać do czegoś tam, nie wiem czy nie do fantasiaka. do elfów, podobno do pisał niezłe elfy tak? znaczy on podobno miał yy, bardzo dobry tak zwany internal balance, czyli yy, fajnie się jednostki uzupełniały względem siebie tylko, że były, wszystkie były za bardzo dokoksowane względem innych kodeksów, które pisał ktoś inny. Mhm. Bo jakby nie brał tego pod uwagę. W każdym razie, no Matworth napisał e, część Flafu, e, później czytałem wywiady z e, innymi tam, e, z Gajem Heylejem, e, Rob'em Trades'em i tak dalej. Mhm. I że to była opinia jakby przeważająca w całym GW, w całym studiu i nikt tego nie brał za jakieś tam, mm, jakąś sensację, że ultramarinsi. Z założenia są wzorem do naśladowania dla innych maryńców. Mniej mocniej. Jeśli chodzi o taktykę, strategię, wyszkolenie. Ultramarinsi są jakby armią zawodową. tak? Tam każdy musi być przynajmniej dobry we wszystkim, a może się specjalizować i być najlepszy w czymś tam. Tak jak już mówiliśmy, pochodzą ze społeczeństwa, jak na Warhammera 40 tysięcy ze społeczeństwa dosyć zdrowego, mało patologicznego. Biorąc to uwagę, że to jest nadal imperium, tak, mhm. e, więc siłą rzeczy wojsko też prezentuje sobą jakiś poziom no i bojowy, chodzi, i intelektualny. To. I gdyby to było jakoś tak w miarę dobrze, nie wiem, uzasadnione, to myślę, że nikt by się jakieś strasznie do tego nie uczepił, ale Matt Ward jakby wczuł się w uniwersum, może taki był jego zamiar, może, może nie, ale opisał to w ten sposób, że no, no, ultramariensi najlepsi ze wszystkich, wszyscy chcą być tacy jak ultramariensi i w ogóle najlepszy, to jest ich duchowy przywódca, Marneus Kalgar. Inne chaptery, inni chapter masterzy chcieliby być jak Marneus Kalgar, ale wiedzą, że nigdy nie będą, bo nie może być tak zajebisem jak Marneus Kalgar. No więc facet po prostu zaczął się dotykać przedobrzył, jak to pisał. Przedobrzył. Przedobrzył. No. Czy ja sądzę, że on mogli to bardzo łatwo. Znaczy oni to, zmierzają. oni w no, ten sposób. Tak, oni od lat walczą z tym obrazem, tak? Boże mogli to na przykład zrobić tak. Znaczy, teraz już będzie im ciężko, czy no, tak jak mówisz, teraz trochę to zelżało, ale mogli to zrobić na przykład w ten sposób, żeby rozwijać bardziej jakieś na przykład PDF-y, które są, czyli gwardia, która jest na Ultramarze na przykład. Czyli to by pokazywało, że. Tam nawet zwykli ludzie walczą. Z tych PDF-ów na przykład jest jakiś specjalny draft robiony, że ci, co się najbardziej za... Ci, co przeżyją swoją 13 godzinę, przysłowiowano przy, przy, przy dla gwardzisty, że jak przeżyje 13 godzinę, to jest weteran. No, tak mają w, w, w konfliktu. Z tych są brani na jakiś testy, Nie wiem, coś w tym stylu. Że tam, e, nie że ma, nie tam... mogę, bo to już jest za stary, żeby na Marinę No Nawet e, 13 godzin to nie jest za e, stary. No. Ale okej. Okay, no bo... Cokolwiek. Oni nie? po prostu wzięli herezję i dali to, dali z ultramarinów, kompetentnemu pisarzowi, który ich, kurwa, odratował. Bo ci, nie, nie pamiętam, ilu gości brało na warsztat ultramarinów, bo Demski Bowden ich brał yy, parę razy. Demski Bowden? To znaczy, nie wiem, czy... Betrayer, czy... Może... Betrayer byli. Był, Guilliman... No tak, ale, ale, to ale nie, wiesz, książkę, ale było, wiesz, ale było, wiesz... Nie, tutaj. nie, ale było paru, wiesz, to nie chodzi o to, żeby się skupiać. To nawet, jak oni są... Słuchaj, bo możesz na przykład z World Tersów yy, wziąć szwarc charakterów i zrobić z nich po prostu, wiesz. Le, wiesz, lecimy, lecimy do przodu i główni bohaterowie tną nas, kurwa, wiesz, y, tymi y, seriami z Bolterów. Albo może być na przykład, że wiesz, dwóch, koleg dwóch kolegów się ten i o, y, spotyka w kajucie, i wiesz, rozkminiają, jak bardzo Butcher Snails i w ogóle ze w krwi wpływa psychicznie na nich. I później oni biegną, jeden z nich ginie i drugi czuje żal, że ten drugi zginął, chce go pomścić. I w tym momencie ty sympatyzujesz z tymi Schwartz charakterami. Można to zrobić zawsze w taki Oso, sposób. Może, może. Można. Natomiast wiesz, Debski Bowden w, Be w Betrayerze yy, w, yy, i paru innych autorów herezyjnych, którzy, którzy robili ten cały Shadow Crusade, bo to jest parę książek, dla mnie odratowali space w tych Ultramarinów no, bardzo wersji, mocno. No, no, kto napisał. Właśnie nie wiem, ja oprócz, słuchaj, oprócz tego, oprócz tego bzdurnego motywu z, bez hełmu w próżni, to książka Próż jest, dla mnie, dla mnie książka jest flawless. Star dla mnie wystarczy, że miał hełm przypięty przy tym, wywalił go w próżnię, trochę się zapowietrzył, ale zdążył założyć hełm przy, w tym, bo jest super mega przygotowany, dlatego miał hełm przy pasie. Bo cię w każdej chwili może wyrwać... Jak coś, co mówimy o tym momencie w książce, kiedy robot Guriman trafia w próżnię kosmiczną. Na okładce jest. Na okładce jest art. Bez, Ma... bez hełmu znajduje się w tej próżni. Jak ja więc... zobaczyłem tą okładkę, to zrobiłem tak. Co? Wstrzymuje oddech i ze wstrzymanym oddechem swoimi powerfistami zluja tam tych wordbell i tego. Kosi i tak, na że zasadzie pękają głowy garbuzy. Wybuchają im głowy przy uderzeniu, nie, ogólnie jest bardzo badasowo i jest bardzo ten, tylko że mówię, no dla mnie zwyczajnie po prostu powinien po wyssaniu mieć hełm przytroczony do pasa, wstrzymać oddech, nie wiem, wywaliło mu jakieś żyły, no, czy wiesz, coś, coś to takiego. tego nie mów wciąż on po prostu wstrzymywał oddech. Tak, a on wie no było coś takiego, że To jest mikroatmosfera, w koło w, w momencie, gdybyś ty się znalazł teraz w próżni, to tam, że nie wiem, że krew by ci się zagotowała, że coś, to co mity, tak naprawdę robili eksperymenty w kormorach różniowych, robili eksperymenty ze zwierzętami i tak dalej. Masz około pół minuty życia prawdopodobnie, jeżeli nie robisz gwałtownych ruchów i jeżeli wypuściłeś powietrze z płuc. Natomiast jeżeli to jest faktycznie super człowiek, który tam może po nim przejechać i tak dalej, to jestem w stanie jakoś uwierzyć, że on potrafi jakoś się tak spiągnąć. Minuta No na przykład, tak. Ale jest... mówmy się, hełm gdzieś... Hem, oni chemów nie mają na, na sznurku, na pasku, tylko mają na Magloki, tak? To wszystko jest no, na Maglokach. Więc gdziekolwiek by go nie przyłożył sobie, na obrazku nie musi być widać. Tak Czekamy to, że on, siedział, on chyba na mosku siedział wtedy, tak? Bo hmm. W momencie jak było to uderzenie. To Znając Gili to miał hełm, dwa noże, pistolet, dwie książki, <śmiech> <śmiech> i, <śmiech> i problem na cztery dni. <śmiech> Krzyżówki i sudoku, to wolnej tak, sobie tam robił. Bo w razie co, nie? <śmiech> Ale nudzi ci Warberesi, i nie ma nie, ogólnie, dobra, nie dobra. ale nie, ogólnie pomijam ten fakt, bo <laughs> przyczepiamy się do jednego tego. Te książki herzyjne naprawdę wyczyszczają ultramaryńców z tego z tego gówna, w której w, w, w, w, wsadził wsadził będąc po prostu zbyt Takim e, zapalonym fanem. Wiecie wie, wie, wie, jak to jest? Ja, to jest trochę jakby dziesięcioletnie dziecko pisało i oni są najwięksiejsi, i są najlepsiejsi, i najlepsi nie strzelają. pomagało to, nie pomagało to, że oni byli na każdym pudełku Games Workshopu tak. i zawsze Games Workshop promował Ultramarizm. No ale no, cóż, no, Pamiętam, bo... jak, jak byłem, nie wiem, czy za pierwszym, czy za drugim, czyli w 2006 czy 2007 roku na Games Workshopie. Była akurat premiera wtedy jednego z Kodeksów z Ultramarinsów. Pamiętam, że w autobusie chłopaki już czytali kodeks. Siedzieli w autobusie i narzekali właśnie, że Poże, kurwa, znowu, znowu, tak jak mówicie, znowu są najlepsi. Znowu, I to, to, to już jest nudne. Kolesie, którzy znałem ich, teraz koleś, który teraz gra w tabletop. Nie, tactics, nie. Tabletop Tactics, tam jest taki rudy koleś, nie pamiętam teraz wrócił mi z głowy jego imię. To go znam z Brighton, nie. I on wtedy mówi, że to jest masakra, jakaś jak się można w ogóle... Ale powie, zobacz, ale, ale nikt, same, nie narzek, ale masz... nikt nie narzeka na przykład, że wiesz, zostałeś kadek z znowu kadianie, najlepsze, jeśli nie, nie, nie ma tak, bo oni nigdy nie zostali... Nie tak, mieli tak, swojego nie, mata nie, Tak, nie, to, dokładnie o to chodzi, nigdy <laughs> nie, nie zostali tak wepchnięci mocno... Na świecznik. Na świecznik i że wiesz, każdy inny regiment, to może im buty pucować, bo nie... oni, oni strzegą imperium całego, przed chaosem... Ale to nie bla, jest tak, bla. że po prostu dlatego, że byli na świeczniku, to tak mieli. Bo przecież jakby to byli Blood Raveni, którzy przez jakiś czas byli też yy, na, na, na świeczniku, też mogliby tak mieć. To mogliby moglibyś też Blu-Ren tak, tak. Też by był hejt, po prostu, bo wiadomo, skąd wiemy, że Matword nie dostał zadania? Masz zrobić z nich najlepszych po prostu. I koniec. bym mieć najlepsi. No to koleś poszedł do pokoju, zaczął pisać najlepszych po prostu. No to co? Może, może i tak. No w każdym razie to już jest zadanie. to. of ja miał głupie decyzje. Yy, tak? Są mamy, na pudełkach, mamy, mamy, mamy, nadzieję, mamy nadzieję, że potraficie jakby drodzy słuchacze, rozszerzyć swoje postrzeganie tego Legionu, tego chapteru poza memy internetowe. Tak, tak. No bo to memy, memy pokazują tam ułamek śmiechy, ułamek jakby wartości. A nawet jak uważacie, że w 40 są jacy są, to zajrzyjcie do 30 i tam są normalni. Tam są normalni. Owszem, chcą dążyć tak jak full grima trzeci Legion do perfekcji, ale robią to w taki ludzki sposób, nazwijmy to. Także czasami przedabrzają, zdarzają im się w topy i tak dalej. Dobrze, to podsumowuje Ultramarinsów. Już za chwilę kolejny Legion. No dobrze, brew zapowiedziom rozgadaliśmy się troszkę o 13 Legionie. <grym> no bo jest to twój Legion, no. Więc... Spodziewać się można no, było. <grym> Salamandry Legion 18 potraktujemy troszkę po masoszemu przepraszamy. Znak tego Legionu to jest głowa Yy, smoka yy, mieszkającego na planecie Nocturn. Nocturne, czyli Nocturna, z której pochodzą salamandrzy. Yy, okrzyk bojowy w ognie bitwy na kowadło wojny. Bardzo badassowy okrzyk. No niezły jest. Zwłaszcza po, do... po angielsku. Yy, wcześniejsza nazwa to Dragon Warriors, czyli Smoczy Wojownicy. Jeśli chodzi o sukcesorów, nie wiadomo na pewno, ale podejrzewa się, że dwa czaptery Black Dragons i Storm Giants są sukcesorami Salamandrów. Primarchą był Vulkan, o Vulkanie za chwileczkę powiemy. Obecnym chapter Masterem jest Tushan, niejaki, planeta Nocturn, a Fortress Monastery Ich, czyli forteca Klasztor. Jest na księżycu Planety Nocturne. Księżyc nazywa się Prometeusz. Jeśli chodzi o barwy, przede wszystkim kolor zielony z głównie czarnymi i złotymi akcentami, a także motyw ognia bardzo często się przewija. I odrobinka bieli, jeżeli chodzi o ten. Oznaczenia, jednostek i tak dalej. Tak. No i łuski, nie? W kolorze tak, tak. Wszelkie, takie motywy, wszelkie motywy smocze, salamandrze, gadzie. Tak naprawdę yy, skóry. Chyba nawet, yy, któryś jest jakiś bohater, co mieliśmy się dobrze, jeszcze się nie mylę, który ma cały płacz, taki jakiś łusek tak? No, no, to, to, co, dróg, yy... co drugi, a w co druga jednostka. No, dojdziemy, to... dojdziemy do modeli, to mówimy jak najbardziej. Yy, Salamandry charakteryzują się tym, że yy, tak jak pamiętacie, Space Marini mają jeden z tych narządów yy, wzmocnionych. Nie pamiętam dokładnej nazwy, ale chodzi o to, że melatonina, czyli barwnik w skórze jest produkowany w sposób bardzo dynamiczny w zależności od tego, gdzie walczą. Bo Space Marini wszyscy z założenia mają być dostosowani do walki na każdej możliwej planecie, a planety znajdują się w świetle różnych gwiazd. Gwiazdy mm -hmm. wydają światło w różnym spektrum, mocniejsze, słabsze. I tak jak wiemy z historii ludzkości na naszej planecie, tam gdzie Słońce świeci mocniej, w strefach zwrotnikowych, równikowych, im bliżej równika tym karnacja ludności miejscowej była ciemniejsza. Stąd w Afryce ludność czarnoskóra. Przy zwrotnikach przeważnie jest to też ciemniejsza karnacja. A im dalej na północ, tak jak kraje europejskie, zwłaszcza Skandynawia, Szkocja, tam, gdzie Słońce wychodzi no, tam 3,5 dnia w roku, tak, <grafię> jak to mówił Aaron Dembski bowden o Irlandii Północnej, ludzie są biali, bledzi, różowi. Tak? Więc u Space Marinów jest to regulowane w zależności od tego, gdzie walczą w ciągu kilku sekund. Z tego co pamiętam, może skóra się zmienić z bardzo bladej do bardzo ciemnej, żeby niwelować działanie promieniowania danej gwiazdy. I ten narząd odpowiadający za produkcję melatoniny u niektórych Legionów szwankuje, na przykład u Ravengardów i u Nightlordów ta produkcja jest niedostateczna, przez co oni są bardzo bladzi. Natomiast w przypadku salamandrów poszło to w zupełnie drugą stronę i ten narząd działa na pełnych obrotach, przez co oni mają skórę czarną i to nie skórę czarną, tak jak sobie wyobrażamy rodowitych Afrykańczyków, z naszej planety Ziemia, gdzie jest... Bardzo ciemny brąz, wpadający w czerń, tylko to jest autentyczna czerń u salamandrów. Nawet w instrukcjach do malowania, kiedy malujemy ich skórę, to zaczynamy od koloru Abaddon Black, a nie od Rhinox Hide. Więc... Po prostu wszyscy są w Blackface. Nawet jak przychodzisz i jesteś Azjatą do salamandr, to po jakimś czasie na nocturn Robić blackface, tylko A że naturalnie. Weźmy pod uwagę, że Nocturn jest planetą bardzo aktywną wulkanicznie. Duża część tej planety jest pokryta magmą, czyli zaschniętą lawą. Jak sobie wyobrazicie takie, jak wygląda piekło w różnych opisach? Tak, albo w of Might and Maty Madre. w Hirosach Trójce, gdzie była czarna magma i rzeki lawy płynącej. Mniej, mniej więcej to liby. jest podobny krajobraz na planecie nocturn, gdzie życie jest ciężkie, życie jest w strukturach plemiennych, ale są to plemiona, wydaje mi się, ucywilizowane w, w aspekcie społecznym, to znaczy bardzo. życie rodzinne jest bardzo istotne. Wszyscy się szanują nawzajem, tak, w, w plemieniu. Bardzo jest tak pozytywnie ogólnie. Słuchajcie, jak... jak, nie, ma, jak nie, na... wiem, nie wiem jak 40, bo nie czytałem żadnej książki z salamandrami 40, ale w 30 salamandrzy z tych legionów, które poznałem, czyli no już wszystkich na tym etapie, tak, oni są najbardziej przyjaźni dla ludzi, dla zwykłych śmiertelników, zwykłych obywateli imperium. Ultramarine, który był omawiany przed chwilą, ok, on też szanuje, wie, że jego ostatecznym celem jest oddać życie za ludzkość, tak? bo cała ta wielka krucjata i później y, istnienie Imperium miało na celu y, przedłużenie bytności ludzkości, historii ludzkości i żeby ludzkość nie miała naturalnych przeciwników w galaktyce. Ale to nadal Ultramarine robi jako żołnierz zawodowy, więc jeżeli dana bitwa będzie wymagała tego, żeby wybić na przykład ludność lokalną, bo to będzie bardziej korzystne dla przebiegu bitwy, no to on mimo wszystko to jest go Zagry. zrobić. Zagryzie zęby, nie będzie mu to pasowało, no ale chuj, tak trzeba. Potem tak. złoży formalną skargę do dowódcy, że, tak, że, coś że mu się zrobić. to nie podobało, ale... ale złoży złoży zażarę, tak, tak. nie? Tak. Zresztą jest całe, jest całe jedno, odda życie swoje niż da cywilom Jest całe jedno opowiadanie, gdzie Konrad Kers się wdaje w y, długą dyskusję z wulkanem. Y, mają zająć stolice jakiejś tam y, prowincji, gdzieś na jakiejś tam planecie. I y, salamandrzy mają współpracować z Nightlordami. No i czekają w oblężeniu salamandrzy na, tych, na posiłki Nightlordów. I żeby zacząć oblężenie. No i ci Nightlordzi nie przychodzą, nie przychodzą, nie przychodzą i w pewnym momencie po prostu otwierają się bramy miasta i wychodzą Nightlordzi. No okej, okay, już załatwiona sprawa. salamandry są tacy... Jak to? Ale ja No wchodzą do środka się okazuje, że cała populacja miasta jest oskurowana, w ogóle przybita do drzwi jest ogólnie nieprzyjemnie. No i wulkan oczywiście na... wiecie, wkurzony jak jasna cholera przyjdzie do Kersa i że Chcieliśmy wziąć to miasto z honorem, nie zabijając dzieci, i kobiet, tak jak ty to zrobiłeś, potworze itd. I Akers mu mówi No okej, okay, ale ja oskórowałem jedno miasto i reszta planety się poddała. A ty chciałeś na palmę ostrzelać to miasto, następne, następne, następne, następne, następne, aż by się poddali. To ile kobiet i dzieci by zginęło? po waleniu czy ognia mm. w twoim wykonaniu, mm. niż w moim. Więc jest cała to ta taka, wiecie, Warhammerowa... Yy, bardzo cyniczna dyskusja. Tak, jest bardzo cyniczna dyskusja, czy... Ej, jak ja zabijam kobiety i dzieci, w taki sposób to jest lepiej, czy w taki sposób jak ty. Natomiast rzeczywiście Wulkan yy, przynajmniej pomijając ten aspekt ognia i tak dalej, że Walenie jest... Rzeczywiście walenie do kolesi mają, zbytasza mają, ognia jest bardzo, bardzo mocny fetysz na punkcie broni miotających ogień. Tak, jest mało fajne, to mimo wszystko rzeczywiście próbuje to przynajmniej w sposób honorowy przeprowadzić. Mm. Że... Zresztą Wulkan jest opisywany tak w tych książkach, że na przykład spotyka yy, tam jednego oficera ze swojej Gwardii Honorowej, z którym był rozdzielony na dosyć mm. długo po masakrze na Istwan, spotykają się po dłuższym czasie. I pierwsze co, to mają się po prostu, tak. mój synu, chodź tu do mnie, kurde, na Miśka. Ten, nie? No po prostu jest jako, taki <grym> do, dobry, dobry wujek. Tak? Do, tak. Jak wielu Primarchów było takich bardzo oddalonych od swoich legionistów, że oni byli gdzieś tam, gdzieś myślami w kosmosie, wyższe, te, to on rzeczywiście był taki swój legion. Że I on to też są... zachęcał, zachęcał swoich synów, tak, Salamandrów, żeby... Nie tłumili ludzkich emocji, bo to jest to, co wiąże ich z człowieczeństwem. Więc jeżeli czujesz smutek, czujesz cokolwiek, nie bój się tego uczucia. S są opisy salamandrów, którzy na przykład uronili łzę, bo tam coś się stało. Mm -hmm. przykład, tak? Oni utrzymują więzy rodzinne nadal ze swoim plemieniem, tak? odwiedzają... Z którego się wywozą. Tak, odwiedzają swoich współplemieńców, pomagają im tam w miarę możliwości, nawet przy jakichś tam pracach, przy gospodarstwie, kiedy mają <klimy> przepustkę, tak? czas wolny. Bardzo ciekawy pod tym względem Legion. Jako gracz orkowy i wielbiciej Grimdarku muszę powiedzieć tylko jedno. Gej! I oni bardzo, bardzo zresztą wulkan też yy, lubił, rozwijać warsztat... Yy, kowalstwa mhm. w Legionie. Każdy salamander umie sobie wykuć broń. Tak. Yy, każdy jest bardzo dobrym kowalem, yy, weapon smithem. I oni rywalizowali troszeczkę z Iron Handsami, i Iron Warriorsami pod tym względem, bo to były trzy legiony, które chyba były najbliższe mechanikum i najbliższe temu rozwojowi technologicznemu. Mhm. Zresztą bardzo często i w 40, i w 30 w zasadach jest tak, że albo bohater, albo tam jakiś HQ inny może sobie Mastercrafted Weapons wziąć. Albo upgradeować jedną broń, na przykład kupujesz, nie wiem, Powerface i możesz sobie za ileś tam punktów, Master, Craftować to itd. Tak tak dobrze, I... przejdźmy do jednostek herezyjnych. W tak, w 30 w ogóle zresztą od zasad mają coś takiego jak Strength of Well i to jest troszeczkę podobne do Guardów, bo oni są takim mm. lojalistycznym, tro... Pewnym, pod pewnymi względami ekwiwalentem DevGardów, że są bardzo wytrzymali. Yy, przechodzą automatycznie testy strachu, yy, dodatkowo mają The Promethean Gift, yy, gdzie wszystkie bronie z profilem flamer, hand flamer, heavy flamer mają plus 1 do siły. Mm. Natomiast jeżeli są używane przeciw salamandrom, to mają minus 1 do siły, czyli jak Ty byś chciał zginąć, na przykład 6 zmiotacza ognia w moich salamandrów, to nie jest, na przykład minu, yy, nie jest siłą 4, tylko jest siłą 3. I mają Nocturnal Born, i to jest ich minus legionowy. Każdy legend ma jakiś tam minus. To jest, że do wszystkich rzutów na bieg i na sweeping advance mają minus jeden, czyli są tacy powolniejsi, byśmy powiedzieli. I to, co mówiłem, mają artificer weapons, czyli charakterzy sobie mogą za ileś tam punktów podbijać broń do, do tego, do Mastercrafted mają coś takiego jak Dragon Scale Storm Shield. To są takie, to, ta, takie protoplasty, jakby protoplastyczne rzeczy do Storm Shieldów, które mają w 40. Czyli jak macie na przykład katafraktów z tarczami, to mają zamiast 4 plus invula, to mają 3 plus invula. Więc dosyć są dobrzy pod tym względem. I jeżeli chodzi o y, dedykowane składy, to Pyroclass Squad to są Pyromani Legionowi. Y, wszyscy mają y, Pyroclass Flame Projector. To jest taki jakby lepszy miotacz ognia. Natomiast każdy z tych miotaczy ognia może zrobić coś takiego jak Focused Fire, i on się wtedy z miotacza ognia y, z tą łezką templetkową zamienia w. W stylu taką, tak, taką słabszą meltę, że zamiast y, siły 7 jest siła 6, ale zamiast y, jest AP 1... No i zasada zamiast meta. siły 7 męty jest siła 6. Nie jest zamiast siły 7 tak. To coś bardzo podobnego co mają. Nie, nie, nie kojarzę teraz czy ma, mają nadal, ale mieli Orkowi bernasi Że mm. mogą albo. Y, na, nawet modele mają tak, że masz mm. tu końcówkę, taki zwykły metal mm. i mają taką. E, taką. Tu leje. Leje taki, taką, taką, lejek, tak, Lej. nie? I mm. z, może to opuścić, wtedy mi przypala tym jak z jak pawarką. No. Bardzo fajnie, bardzo fajnie y -y. I mają coś takiego jak Mantle of Ash, czyli mają plus 5 invula, przeciwko wszystkim płomiennym broniom, albo z zasadą melta, albo z zasadą volkite, czyli takim energetycznym jakby strzałom. I nie są super strasznie drodzy, bo kosztują 160 punktów. No i taka jakby sztandarowa jednostka. Fire Drake, Terminator Squad, to są Asaltowi Terminatorzy właśnie wyposażeni w te tarcze, o których przed chwilą mówiłem, Thunderhammery. Fire Drake to jest właśnie ten gatunek smoka i gada, który mieszka na mm. Nocturn i mieszka sobie tam na gorących skałach, tak? Dokładnie tak. I yy, co jeszcze? Wszyscy mają Skin 5, więc jeszcze lepiej walą tymi motami. I mają dwa łundy każdy yy, Są drożsi oczywiście od standardowych terminatorów i to o jakieś 100 punktów. Ale no mają dużo wargira. Dobry, y, dobry wygar, plus jeden do łundu i yy, można ich brać jako obstawę do HQ. Yy, zamiast zwykłej terminatorowej obstawy to można ich wziąć, więc, więc są tacy bardziej elastyczni taktycznie, bo nie musisz ich brać jako na przykład te elity, tylko ich możesz brać jako część tego HQ, bo wtedy ci nie zajmują slota. Więc bardzo, mm -hmm. fajny, bardzo fajny unit i ogólnie zajebiście wyglądający. Uważam, że modele salamandr w herezji i pyroklaści i yy, fire draki wyglądają naprawdę dobrze. Do tego mają, mają ciekawych bohaterów, bo jest, jest ten kapelan, yy, no, Ale Które jest w książkach? Przyszedł jeszcze raz. <laughs> Hintan. Bo wiesz, jest apostrof w środku. Tak, tak. I to jest tu. Jest Cassian Drakos, który jest, który jest bohaterem w Drednocie, i on jest w tym Castaferum Dreadnought, bo to jest już końcówka, ta druga część jest z Tak, jest Boxnotem. I y, może zostać HQ, nawet jak nie ma leadership value, i po prostu się go traktuje jako leadership value 10. Jest bardzo mocnym y, boksnotem, bardzo go trudno ubić, bo ma dużo tam jakichś tam rzeczy, które go bufują. Yy, no i oczywiście Vulkan, który jest obok Mortariona chyba najwytrzymalszym primarchą, I może jeżeli chodzi o model. Fajny model forzowany. Tak. Bo bardzo fajny model fordżowy. I co więcej możemy powiedzieć o Primarze wulkanie, to to, że jest. Jest perpetualem, czyli nie da się go zabić. Tak. Można Masz go żyć? zabić, ale odradza się ponownie. Ale jak, to właśnie troszeczkę może, no jak działa bycie perpetualem? On, bo oczywiście nie zabijamy go i on nie wstaje zaraz i, i, i żyje, tak? Nie, nie. Rodzi, odradza się w innym miejscu. Hmm. W kilkunastu książkach mamy także że y, Wulkan niby, że zginął w trakcie Istwana 5 mhm. i mamy ten słynny, zresztą zastępujący, oryginalny okrzyk y, y, bojowy y, Salamander, y, ten ak, okrzyk y, Wulkan żyje. także tak, oni w pewnym momencie, dopóki nie, nie, nie zjednoczyli się ponownie z Wulkanem to zamiast właśnie tego oryginalnego okrzyku stosowali, że Wulkan żyje i atakowali wroga, zresztą razem z Ravengardami i Iron byli czynnie brali udział w tak zwanych akcjach Shattered Legends, czyli rozbitych legionów. Tak, no. rozbitych legionów, okazało się, że wulkan przez dłuższą część herezji był w, w sidłach Konrada Kerza, był pojmany w takim labiryncie, który dla Konrada Puerturabo wykonał i tam po prostu Kers go torturował, zabijał go sukcesywnie kilkanaście razy do znudzenia, aż w końcu mu zaczął jakieś takie rozkminy dawać, typu jak spiły trochę. Tu masz dwóch swoich legionistów, a tu masz coś innego, jeżeli dojdziesz w jakimś tam czasie do tego, to ci legioniści przeżyją, a jeżeli nie, to obetnę to nie. im głowy. I, I takiego typu rzeczy i w końcu wylądował na w różnych perypetiach, wylądował na Macrag I to wylądował w bardzo efektowny sposób, bardzo. ponieważ zmaterializował się na orbicie i z tej orbity spadł na powierzchnię. Przechodząc przez całe zejście orbitalne, czyli tak, ze, spalaniem. ze spalaniem się. Yy, A potem wylądował... Jak się od razu jako Perpetual to yy, jak? Po, pojawia się w ciele innego człowieka czy po prostu... Nie, nie To jest pojawia no, się. nowy twór jakby. A. Znaczy... To ja pytanie. Wie, skąd? skąd? Ja, to, ja to zawsze sobie wizualizowałem jak regeneracja Wolverina. W sensie, że jak cię na przykład bym... Byś był Perpetualem, bym cię Fandenhammerem po prostu zgniótł i byś był takim y, Tatarem rozbitym na podłodze. Z to, cybulką. że po prostu jak odejdę... To ty w pewnym momencie zaczniesz tak wiesz, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, aż się zrobisz szwagier. I ja to sobie tak wizualizowałem zawsze. Że jak na przykład, nie wiem, yyy, on wpadał w tą atmosferę i, i, i wpadał w taki przepalony szkieret, to on po prostu po jakimś czasie yyy, narastało na nim ciało i tak dalej, i on się robił. Ja to sobie tak wizualizowałem. Ja to sobie nie wizualizowałem tego, że on nagle. Bo wiesz, pach, i jest nowe ciało, nie? Jeżeli, jeżeli wulkan zginął po raz pierwszy. I, bo Kier... i, i pojawił się w innym miejscu, to skąd wiemy, że to jest... no to chyba jednak rzeczywiście to w tym samym... Ja to sobie tak wizualizowałem, że bo, bo, jeżeli kury... ja Kierz bo... ma podęczną gardło, jak to on po prostu poleżał sobie chwilę, aż mu to gardło się... Tak jak, Wzrosną, nie? jak nieśmiertelny w tym, w, z, z, z filmu, nie? Z, z tym, z Christopherem Lamberem, nie? Że on sobie poleżał chwilę, krwawienie się zatamowało i on wiesz wstawał, otrzepywał się i mówiły it's a kind of magic, tak? No bo eee. wiecie, bo jeżeli, jeżeli on zginął po raz pierwszy i nagle niby magicznie pojawił się gdzieś indziej na przykład, jeżeli by to tak działało, no to skąd hmm. by że to nie jest Alpharius albo Omega na przykład, którzy się po niego podszywają teraz cały czas. Hmm. Za są. No, no dobra, no ale... I wiecie, zabiali. Zabiałe diabły są. No sądzę, że oni akurat mogliby to swejkować jakoś. Eee, tak, tak, oczywiście. Nie, wiesz co, to to mi się, mi się, tego, że się, by, nie, mi się wydaje, że on się po prostu tak nieśmiertelny w tych filmach, że on po prostu... Zbierają jego ciało tak yy, dobra szufelką. Padł? Padł, wie, padał i, i po jakimś czasie, wiesz, nagle lany mu się zasklepiały. Robił, wiesz, robiło mu się tak, jakbyś go, nie wiem, z defibrylatora walnął, że i wstawał, nie? I w zależności tego, y, jest taki, y, jest coś takiego w książkach, że w zależności od tego, jak bardzo oberwał w danym momencie, to się z takim mindsetem budził, że jak był bardzo sponiewierany, to się budził w takim totalnym bezerku, że przez jakiś czas atakował wszystko w koło siebie, wiesz, totalnie nie wiedział, co, co, o co chodzi. Natomiast jak, jak ginął w taki bardziej subtelny sposób, że na przykład właśnie ktoś go otruł, czy ktoś mu gardło podciął, to się budził w miarę taki, wiesz, trochę zszokowany, ale szybko dochodził do siebie, nie? Natomiast jak wpadł w atmosferę, to tam w makrach chyba, nie wiem, trzy budynki rozwalił, zanim się ogarnął. Yy, natomiast skończyło się ten, yy, skończyło się tak, że przez kilka książek go wiozą na Nocturne i chcą to, bo on jest w takiej trumnie w końcu, w takiej trumnie stazowej, w jakiej później Gilliam sam w ogóle ląduje. Wrzucają go do wulkanu i jeszcze tam są takie, nie będę... I hope nie, that helps. nie chcę. Nie, nie, nie, bo oni chcą go, wiecie, oni chcą go pożegnać i tak dalej, i tak dalej. Ci, ci Salomancy. To go pierwszym powrocie, tak? Tak, oni chcą go pożegnać. nie, on już wiele razy zginął. Znaczy oni o tym nie wiedzą. On, Aha, ok. No to tak. o tym nie wiedzą, tak? Chcą go pożegnać i tak dalej. Natomiast yy, nie wiedzą o tym, i plus jest jeszcze yy, jest jeszcze motyw z takim yy, reliktem imperatora nazwijmy to Fulgurit. Tak, której nie będziemy spoilować. Przeczytajcie książki, zobaczycie o co chodzi ale Wulkan żyje, jak zresztą mówi tytuł jednej z książek. I zresztą wulkan jest jednym z ostatnich primarchów, którzy w cudzysłowie giną już po zakończeniu herezji, bo on ginie w starciu z bestią. Znaczy, ginie, no, no wiem, że nie ginie bo jest... Dlatego ja go jeszcze przed, przed wschwyceniem tego Gillimana jego ja typowałem, że to będzie primarcha, który wstanie pierwszy. Hmm. no bo on, on jakby hy, opłaty, on wyżył, się tak, zasobą, ale to, dokładnie słuchaj, dokładnie hmm. o to chodzi jak oni zaczęli tam pisać, że ooo, którego Primarchę przywrócić pierwszego do życia, kurwa masz to stary, nie zastanawialiście się nawet pięciu minut, bo wiadomo, że to będzie Giliwad, hmm. raz, że wcale nie tak trudno go wrócić do życia, raz, że sztandarowy, hmm. ewentualnie mógłby być to Max drugi Primarcha, którego przywrócić do życia no, ale właśnie ile czasu minęło, i nadal nie ma kolejnego lojalistycznego doszczęcia. Ale będzie, będzie spokojnie. No dobrze, wracając, yy, omówiłeś już trzydzieskowe modele, tak? Tak, wydaje mi się. Że... Z czterdzieskowych modeli jest tylko i wyłącznie jeden do salamandrów. Jest to kapitan salamandrów Wulkan Hestan, który dzierży dźwięk wulkana, tak. a w drugiej ręce ma takiego heavy flamera. Heavy flamera podczepionego pod rączkę. Ma też ten płaszcz ze skóry mm -hmm. jaszczura, Czusek, to co tak mówiłeś. Jak. Także jeżeli nie lubicie Reptilian, to, to <laughs> jest to legion dla was. Legion dla was, bo oni się obwieszają trofeami. Z Reptilian. Tak. W ogóle to, to mnie śmieszy, że wulkan też ma ten. wulkan też ma taki heavy flamer na rękawicy. I jak każdy Primarcha ma swoją broń nazwaną jakąś tam, wiesz, Arbitrator coś tam, coś tam, The coś tam of coś tam Hell of Dominion Tak, tak to, to, to wulkan ma tą broń nazwaną Heavy Flamer <laughs> Wiesz, koleś, który jest super kowalem, który połowie swoich braci, wiesz wyskrobał, wy, wystrugał jakąś tam zabawkę Ej, zamiast mu nazwać tej broni jakoś, nie wiem, The Dragon's Breath albo, nie wiem, The Scales of Doom czy jakoś tak Zwyczaj jakoś się Szeft w he, dziurawych he, butach he. chodzi. He. Nie miał już czasu. Wszystkie pomysły skorzystają. Młot, do... młot ma nazwany, nie? Hmm. Wiesz, yy, yy, zbroję ma nazwaną, tylko ten właśnie ten.. Yy, wulkanie o wulkanie chastanie, tak? Tak, nie, nie, o wulkanie o wulkanie, wulkanie. Nie, tym forżowym. E. W sensie każdy primarcha ma broń swoją białą, ma swoją zbroję i ma broń dalekosiężną, która jest zazwyczaj taka bardzo średnia, nie? Hmm. Ale yy, każda z tych broni jest jakoś tam nazwana, no, nie. No, nie? To dodamy jeszcze tylko, że jest taka legenda wśród salamandrów, że Wulkan pozostawił, o ile się nie mylę, 7 artefaktów po sobie rozrzuconych gdzieś po galaktyce i kiedy zostaną one odnalezione i zgromadzone w jednym miejscu przez salamandrów, czy przywiezione na nocturn, no. Wulkan wróci. No ale jako no, perpetualny nie powinien mieć, nie, nie powinien musieć mieć czegoś takiego. A to jest legenda. No. No okej okay, okay, W dobrze. którą oni wierzą. Ok. No i właśnie Wulkan Hestal ma na sobie część tych już odnalezionych. Rzeczy. A może to nie jest po prostu Heavy Flamer? A może to jest The Heavy Flamer? The, the Original. OG. OG. <g> <g> Werther's <g> Original. Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, No Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Kaliban pod... Green ze spray'a. Podstawowy to jest ten średni zielony, to jest mood Green? Nie, to jest ten jasniutki taki. Ja, mood Green jest bardzo jasny. Musi bardzo straszny. Kaliban Green jako podkład najlepiej czynił. Tak, jako... Kaliban cali spray'u, potem jest. O Jezu. No ten między mood a kalibanem taki średni zielony. Nie kojarzy teraz nowe, nowe kolory. Sprawdźmy w Citadel Paint Up, więc jest to kolor Warp Stone Glow. A, no tak. A mood greenem highlightujemy. Ostatni driver można zrobić pewnie, nie? mood greenem. Mm -hmm. Ale wiesz co, tak właśnie myślałem, czy, te, czy ten płaszcz tego wulkana Hestana wygląda ewidentnie jak łuski, czy dał, przeszłoby, żeby go pomalować czarno-czerwono, w sensie jako lawę właśnie zaskniętą z płynącą... Jakby się fugi. No właśnie, się A na wiesz czarny... Co, żeby Boże. to przeszło, nie? Ale Bo wiesz, to, że. Śmuki... Chociaż tam wiesz, tam są smocze czaszki, to tak... Mm. Ja sądzę, że przeszłoby jakby właśnie malować, bo wiesz, bo podstawki robisz takie, zielony armor i taki, taki sam płaszcz. Mogę sądzę, że mogłoby to fajnie wyglądać. No ale to. Ja bym był dowódcą w husari, to bym nie miał płaszcza, z, kurde, czarnoziemem lubelskim. Tak? No tego nie Coś innego, nie po prostu, jak tak, się tak. myślałem. No dobra, to, to, to, to chyba wszystko o, o, o salmandrach. Mhm. Jak mamy ostatni legion, o którym musimy mówić? Już za chwileczkę mówimy Gwardię Kruka. I kluczą wardy. Ostatnim legionem, który dzisiaj omówimy jest legion 19 Raven Guard. I ostatni legion lojalistyczny w tym Tak jest. Po kolei ich znak to kruk. Biały na czarnym polu. Tak jest. Zbroje przeważająco czarne, ponieważ cenili sobie operacje nocne i bycie niewidzialnymi ich zbroje. Były specjalnie przerabiane, żeby działały ciszej. Lubili się skradać? Tak, okrzyk bojowy, właściwie motto, bo nie lubili krzyczeć. <laughs> motto to Victorus out mortis, bardzo łamana łacina Fake. i niegramatyczna. Fake you with Latin. Tak, zwycięstwo albo śmierć. Nie jest podane, jaką nazwę nosili przed spotkaniem swojego primarchy. Jeśli chodzi o sukcesorów, no troszkę tego jest, nie, oczywiście nie tyle co w przypadku Ultramarinesów, ale na przykład Karkarodons to jest dosyć znany chapter forjowy, inaczej znany jako Space Sharks, mm -hmm. z bardzo silnym motywem rekinów i też takie... Masajski. Tak, tak. Nie, nie, maorycki maoryski, przepraszam. Tak, nie ma nie maoryski, maoryski tatuaże, takie nadruki na zbroje i tak dalej. Zresztą to jest bardzo taki kontrowersyjny chapter, bo tam y, część fanbase'u uważa, że są revengardowi, część fanbase'u uważa, że są Werdytersami ocalałymi, a część fanbase'u uważa, że to są Nightlordzi, natomiast y, jakby konsensus jest taki, że to jest zbieranina tych trzech Legionów plus jeszcze jakichś tam innych resztek yy, i taka dziwna jakaś hybryda tego wszystkiego. Tak, jeszcze z takich znanych podejrzewany ale niepotwierdzonych Mentors dawniej znani jako Mentor Legion to są tacy dosyć rozsądni Marines, mhm. którzy według starego flapu, bo w nowym tego już raczej nie ma, a w nowym to jest odwrotnie, w, w starym flafie było mówione, że wysyłali swoich legionistów, właściwie Battle Brothers, na takiego Erasmusa do innych czapterów, żeby się uczyli taktyki, jak tektryny. za, za Wielkiej krucjaty, tak, tam tak tak? Tak, tak. Natomiast tak według Nowego Flafu mentorzy są bardzo izolacjonistyczni, są inteligentni, są myślicielami, mają tam bogatą bibliotekę i tak dalej, ale raczej nie utrzymują kontaktów z innymi czapterami. Troszkę ten czapter mentorów będzie poruszony też w nowej książce Arona Dymskiego ponieważ i mentorzy, i imperor Spears należeli do takiej grupy chapterów, która poprzysiągła ileś tam tysięcy lat temu bronić jednego regionu w Galaktyce, więc współpracowali mhm. dosyć mocno ze sobą. Możliwe, ten, że ten wątek będzie rozwinięty. No i też y, kolejny ciekawy sukcesor to są raptorzy, raptors. Mm -hmm. Z tego co pamiętam, to był jeden z dwóch, który Karol rozważał, jak malować swoich marinesów między Flash Terres a raptorami. Raptorzy są tacy oliwkowi, tacy. Zieleni. Wojskowo zieleni. Wojskowo wojskowi marines. Możliwe, nie pamiętam już, ale teraz bym nie rozważał. Ja dawno, dawno tak? temu wrzuciłeś na fanpage'a, że tych czy tych mam malować. I, tak, i było więcej możliwe. głosów na to. To bo możliwe, że raptorzy mi się podobał, że takim takie militarystyczne kolory. Mhm. Jest szansa na to. Natomiast już tak utknęłem mocno we Fleshtarysach, że nie kojarzę. <grym> Numer Legionów to 19 Primarcha Corvus Korax. Tak samo odkrywszy jak Ferrus Manus. Gdyż Corvus Korax to jest po prostu nazwa gatunku Kruka zwyczajnego. Tak. Obecnym w 41. milenium jest... Master of Shadows w Kaiwan Kajwan Shrike. Bardzo, bardzo fajny stary model jest Twojego. Pochodzą z planety, właściwie księżyca, Deliverance. Księżyc z planety Kiawar. Mhm. Forte forteca nazywa się Raven Spire, czyli szpica albo wieża kruka. Krucza. Kolory czarne z białymi akcentami głównie i metalicznymi. Doszli do... właściwie Corvus Korax doszedł do władzy na swojej planecie poprzez rewolucję robotników i górników. <grym> tak jest. No bo trafił, trafił w miejsce, gdzie pewna grupa ludzi uciskała, dużo liczniejszą grupę ludzi, do tego, żeby pracowali w kopalniach. I ci uciskani przygarnęli korwusa, wychowali go. I on, jest jedna książka, w której są retrospekcje dotychczasowe. Deliverance Loss. Deliverance Loss, dokładnie tak. Jak tam dorasta Korax i okazuje się, że jest bardzo silny, że jest bardzo inteligentny, jak każdy primarcha i powoli, powoli staje na czele powstania. Komitet rewolucyjny. Pierwszy sekretarz. I nasz Obalają, obalają złych. No nie to stoczniowcy, Złych industrialistów, imperialistów. Pro Proletariat stają w Tak. A potem zaprzedaje się dużej maszynie biurokratycznej. Tak. Spotyka tatę. E, w każdym razie, Korpus teraz. No, mimo wszystko też. No, Powiedzmy, jeśli chodzi o traktowanie ludzi wśród legionów lojalistycznych byli tak w środku stawki. Powiedziałbym, nieźle, nie dobrze. Może z przewagą dobrze troszeczkę. Zwłaszcza swoich ze swojej planety. Tak? Raven mają silny motyw takiej walki z przyczajki. To jest jakby lojalistyczny odpowiednich lordów, że oni też lubią tam po cichu się cichu to ninja. Tak. Troszkę bardziej to wolą niż otwartą walkę. Co doprowadziło do Scyzji na przykład już w czasach 41. milenium z Łajskami. Łajska, łajska pisają sobie otwarty atak. Z wiatrem we włosach lecimy na przeciwnika. Raven był woleli tak bardziej okrężnie sprawę załatwić. Ale mimo to współpracowali. Był nawet... Któreś pudełko, kampania taka do siódmej edycji, bodajże, gdzie było można właśnie kupić. Tam byli Space Marini i... To I to chyba? To Montka było, nie? Coś, to coś było, tak, tak. To było Montka było. i tam były specjalne oddziały. Ogólnie Ravengardzi mają to do siebie, że raczej nie wykorzystują broni ciężkiej według Flafu. I, I pojazdów. Nie, mają dewastację. To no, znaczy, jasne, nie. że mają, tak. No, w mniejszym stopniu używają. Tak, jeśli chodzi o taki lore, no to nie używają pojazdów, nie używają yy, chyba, że lance yy, Używają bardziej yy, fast ataków i jeszcze fast ataków w sensie asortowych, space marinów, z jumpakami lub też bez. Mhm. Yy, no i. No, jak to kruki, lubią latać, tak. Tak, lubią latać i, i bardzo z tego co kojarzę, mogę się mylić, yy, ale dosyć mocne jest użycie scoutów u nich. Bo właśnie. No, wychodzą z cienia Czapszeczajki mm -hmm. w zasadach do flanku i tak Zresztą jedna z trzydziestkowych y, legionowych ich y, jednostek, to jest Mor y, Hun, jeżeli dobrze wymawiam, Strike Squad. I to są tacy bardziej dokoksowani scouti, którzy mają balik stick, Skill mm. 5. Y, można ich dozbroić oczywiście tam w, w szereg y, rozmaitych broni, czyli Missile Launchers, Volkite Charges, Flamers, Kombi Weapons można im dać, natomiast standardowo mają Shroud Bombs, czyli takie bomby, które pozwalają się ukryć w cieniu. Jak wampiry w latach, w latach 20. <śmiech> bardziej jak Batman, o, ba -ba. bardziej jak ba -ba. Batman, o, coś takiego. No, no, no, no. <śmiech> <śmiech> <śmiech> W tej roli Adamu I jest. mogą sobie wziąć jako dedykowany transport coś co nazywa się Darkwing Storm Eagle i to jest Storm Eagle taki genericowy tylko, że ma wyposażenie ma wyposażenie podciągnięte jakby pod Raven Guard, czyli Eclipse Missiles i to są pociski, które strzelają i dają zasadę blind, czyli oślepiają jakby przeciwnika. Konsensus jest taki, że jest to bardzo flafowa jednostka, bardzo fajnie wyglądająca na stole, ale dużo bardziej się opłaca brać generikowego Stormigla, bo jest tańszy i ma jednak <laughs> troszeczkę lepsze rzeczy. A przypomnij mi, czy ci Raven Guardowi Record Marines mają swoje modele? Yy, chyba nie. Ci Reconowi nie Reconowie. mają. Mhm. Musisz ich robić z tych zwykłych rikonowych. Mhm. Natomiast druga jednostka, jaką jest Dark Fury Assault Squad, ma swoje dedykowane modele. Są to, uważam, jedne z ładniejszych modeli w ogóle w całej so herezji. Mhm. To jest skrzydłami? E, tak. tak, mają piękne plecaki z tymi skrzydłami właśnie dodanymi. Podobno się łamią, jak na cholera te skrzydła, ale wyglądają kozacko e, i są to tacy typowi asoltowi kolesie. Mają sudden strike, czyli dostają plus jeden do inicjatywy na szarży i mają e, Faithful Descent czyli dostają plus 5 cover save'a jak, jak się dipstrykują jeżeli chcesz ich Strikeować. akurat y, każdy poza tym z nich ma y, taką każdy z nich ma y, taką broń dedykowaną, legionową, która się nazywa y, Raven's Talons Raven's Talons to są po prostu Mastercrafted Lightning Claws z zasadą Rending czyli na szóstkach i mają mapy 2 i ranią mnie zależnie od Tafnesa. do tego każdy z nich na, przepraszam, sierżant ma artificerkę i sierżant ma dwie rany nie, jedną ranę, ale ma weapon skill 5, natomiast cała reszta składu ma weapon skill 4 ale wszyscy mają po dwa ataki czyli jest to typowa jednostka, że zrzucasz blisko jakiegoś takiego high priority target, typu HQ albo jakiś Jakiś inny tam gościu który ci bruździ, yy, mają wylecieć, mają go zaszlachtować, no i ewentualnie wszyscy heroicznie być, zginąć, tak? W 30 wszyscy mają terenę tak? czy cały oddział może mieć? Cało, nie, nie. Cały oddział ma... Kupujesz ich i oni to mają sami z siebie. Natomiast nie są jak coś... Kosztują tyle, co skład Terminatorów, więc... Ale to jest podwójne Łowiec czyli dostają plus dodatkowy atak za posiadanie w ubranie tak. walki wręcz i czyli przy trzy, Czyli mają trzy, przeży mają cztery z AP3, czyli z, y, powiedzmy taki standardowy y, skład, nie wiem, weteranów czy skład taki to ci posiekają jak wiesz. Czy i... że to jest siódma gdzie bohater może mieć trzy, max cztery rany? Jakiś nawet, no. No, jakiś bohater, no nie mile. Prymarchowie mają w siódmej edycji. No, Prymarchowie to mają z 4-5 <śmiech> po razie, nie? Więc taki oddział może nawet tam zadziałać. Jak, jak, jak dobrze rzucasz te ataki, a przeciwnik słabo savey, to tak. No, ale zwykłych no, tak bohaterów to może mogą poprzycinać. Tak tak tak jak bory. najbardziej. No, jeśli chodzi o czterdziestkowy modele <śmiech> Ravengardów, jeden jest dedykowany tylko i wyłącznie dla tego chapteru. I to jest wspomniany już chapter Master Kaivan Shrike. To jest taki pan w Power Armorze Mark 6 z plecaczkiem, z dwoma Lightning Claws, Właśnie przypomniało mi się, że powinniśmy wspomnieć o Mark 6, Armor, Power biki. Armor typu biki. 6 zwane potocznie biki, ponieważ ma ten dziobowaty hełm. To się nazywa Corvus Armor. Dlaczego? Dlatego, że prototypy tej zbroi Mark 6 tuż przed herezją, trafiły do testowania do Ravengardów One i już... Alfa Legieru. A nie to nie było tak, że trafiły do Ravengardu, a Alfa Legion je ukradł? Ravengardu. Wiesz co? Nie wiem do końca, ale... Wydaje mi się, że to była już taka opcja, że trafić miały tylko do Ravengardów. Jest to armor, który działa ciszej niż wcześniejsze marki. Mhm. Ma lepiej zakryte okablowanie. I sensory wbudowane w ten dziób. Tak, że, że lepiej może właśnie w ciemności działać. tak. Mhm. I pamiętamy ten armor z czasów Rogue Tradera, bo to był wtedy podstawowy armor. Mhm. Old bardzo world. kultowy, dodam jeszcze od Ciebie, że jest jeszcze taki Forge'owy model. Nie wiem jak się ten bohater nazywa, to jest. Shadow Captain Corvidae. Tak, z Thunder mm -hmm. Też bardzo fajnie wyglądający model. I on ja głowę sobie I też powiem. tak, i też spokojnie do go można jako generikowego jakiegoś tam bohatera używać. No i oczywiście mamy jeszcze tego bohatera, który się pojawił w Death Watchu. Też z Lightning Lost. Jest tam, tak, obok tego, bucket, tak. Obok, tego, obok tego Blood Angelowego, jest, jest taki bohater. No i dochodząc już po bohaterach do primarchy, czyli Koraxa. Koraxa możecie mieć w jakby kilku odsłonach, znaczy dokładnie w dwóch. Pierwsza odsłona to jest. Ta wyjściowa, gdzie on ma te Archeotech Pistols, czyli te, te takie starożytne jakby pistolety ze starożytnej technologii plus swoje szpony i bat. Ogólnie rzecz biorąc to model ten taki wyjściowy, który Forgewood miał wypuścić, to był model z, z tym batem wypuszczonym, że on atakował jakby tym batem jakiegoś przeciwnika. Natomiast technologicznie okazało się, że ten bat się po prostu łamał co 5 sekund był po prostu zbyt cienki, więc zamienili mu ten bat na, na pistolet, który ma w ręce, który zobaczycie sobie na obrazku natomiast bat spletli mu w, w, w i ma przy przytroczony na pasku. Natomiast koraksa możecie też yy, koraksa możecie też jakby kupić do gry w drugiej wersji. To jest wersja taka bardziej sponiewierana. To jest po Eastfanie, gdzie ma część wargear zabraną, między innymi nie ma tego swojego Jump Packa i ma Heavy Bolter, którego używa, że to jest dobyczny Heavy Bolter, którego używa trochę jak pistoletu, w sensie nie ma zasady Heavy, tylko ma zasadę Assault. I nie pamiętam, któryś, któryś z, nie wiem czy Mecha, czy, czy któryś z innych yy, yy, podcastowców, których oglądam, miał taką sytuację, że dla kolegi miał pomalować koraksa i ten koraks przyszedł taki strasznie połamany. I on po prostu się z, umówił z kolegą, że słuchaj, te skrzydła są tak strasznie połamane, że ja ci ich nie odratuję, ale ci mogę z tego co tutaj dostałem zrobić tego koraksa właśnie yy, tą wersję taką sponiewieraną, że on będzie miał resztki tych skrzydełek, dokleję mu jakiś tam heavy bolter, zamiast tego Archeotek Pistola i będziesz miał tą wersję drugą. Mówi ok, i rzeczywiście fajnie mu to zrobił. Yy, I, to jest i, ta wersja jest, I ta wersja jest tańsza, o tam chyba 100 czy 150 punktów od tej wersji takiej głównej Koraksa I Korax jest bardzo mobilny, natomiast jest dosyć miękki, jeżeli chodzi o, o primarków yy, nie, jest, nie jest strasznie, strasznie wytrzymałym. Natomiast Natomiast dziwne podejście, to jest to właśnie dziwne podejście, jak ja bym z Forge dostał połamany model, to by on od razu go reklamował. To ma się nie A oni mówili, a dobra, zim". Ale nie, nie, nie, nie, nie. nie To nie było tak, że on dostał go z Forge Worldu. On go dostał z Forge Worldu a, i nie go wysłał bym. pocztą a, do okay. kolegi, to jest, ja bym dostał, wiesz, okay, z i żebyś ty mi, Karol, pomalował, wiesz, ej, pomalujmy Kersa, ej, Kers ci się połamał, wiesz, bo mi poczta polska połamała go, nie? No, ale bo, to też jest... bo, bo wiecie co, chyba, chyba to było w The Outer Circle, bo wiecie co listomąż stwierdził, że paczkę, która jest taka, yy, wepchnie przez slot na listy, uh -huh. rozumiesz, zmieści się I jak ją złowę tu i zmiażdżę ją w tą stronę, to ona się zmieści w taki slot na drzwi. Tak, byś próbował paczkę do. wiesz, wyobraźcie sobie paczkę, w którą dostajecie, nie wiem, Tactical Squad i teraz przepchnijcie ją przez, przez wejście takie na listy, jakie widzicie w amerykańskich filmach, nie? Jak no ona to jeszcze może wejdzie, no. dobra, to jeszcze tylko na szybko znalazłem, że ten Raven Guard, który był w pudełku Deadwatch Overkill, nazywał się Edric Setorax, No i też ma całkiem przyjemny model, oczywiście, załączymy obrazek. Bardzo fajny. I e, rewengardzi mają taką zasadę w herezji, że nie może być, e, nie może być więcej e, czołgów niż jest piechoty u nich, że jest e, flash over steel. Tak mhm. znaczy, to się musi no więcej Tak, i, i musi, być, musi, być więcej, musi być więcej piechociarzy niż e, czołgów. Ogólnie legend dedykowany raczej tak do y, deep-strike'ów, do szybkich ataków, do ataków z zaskoczenia i do y, masakrowania charakterów... Lewanków. No i do masakrowania waszego czasu. bo Janusz Korwus Mink. <laughs> ponieważ malowanie czarnego jest nie lada Znaczy musiać. Inaczej, malowanie czarnego albo jest... W zależności od tego, jakiejś chcesz. Bardzo proste się Albo jest mega proste, bo robisz podkład, robisz szare highlighty i idziesz na piwo. Albo jest mega trudne, bo Nawet robisz, jeśli chcesz zrobić wie... dobrze, ładnie, szare y, highlighty, to też jest to trudne. Tak, ale ja mówię, wiesz, żeby to wyglądało, bo. bo ja, można ja już nawet zrobić... nie wchodzę, nie wchodzę w, na poziom robienia blendów na każdym panelu, nie? Tylko mm -hmm. mówię o tym, że nawet zrobić ładnie lining, taki jak na przykład Szwaga robi na każdej krawędzi, zrobić kreseczkę. To, to też jest osiągnięcie, naprawdę. I no, tak, jak, tak jak mówisz, no, jeżeli ktoś chce zrobić to szybko, to można drybrushować i ewentualnie później poprawić jeszcze na panele. Jak wyjdzie za jasne, to walność nulnego i jest spoko. Można. Ja próbowałem kiedyś na przykład malować Ravengardów swoich. Był taki kiedyś kolor Adeptus Battle Grey. I to malowałem robiłem czarny Adeptus Battle Grey drybrush i no to jeszcze nulno i raz, dwa razy. Wyglądali całkiem spoko, ale to nie był czarny i to było widać, nie? więc nawet yy, gard powinien być czarny, raczej nie, nie pasowało to za bardzo. A czy wiesz co, na tych artach herezyjnych to nie są tacy, bym powiedział. Yy, ciemno, bardzo ciemno si si si si si szarzy Tacy mm. w taką wojskową wchodzące nawet, nie? No znaczy, ja wiem, Korpus bym taki. powiedział, czern przechodząca w różne odcienie szarości. No, można pokominować, zależy ile macie czasu, ile macie ochoty, nie? Cierpliwości, no. No dobrze, to kończy nasz cykl o lojalistycznych Legionach. Czeka nas jeszcze odcinek z trzema Legionami z radzieckimi. I zostały nam dosyć ważne Legiony, <coughs> ponieważ są to synowie Horusa, niosący słowo, a także Alfa Legion. Tak, bym powiedział, że nawet <coughs> y, dwa najważniejsze i jeden, jeden z ciekawszych Legionów. Mhm. tak I, I jak to zrobimy, jak już będziemy mieli umówione wszystkie Legiony, to na, tak jak była prośba wielu nie, słuchaczy, nie, usiądę ze wszystkimi odcinkami, wytnę każdy legion w osobny odcinek i będzie on też na kanale, żeby też... Bo ludzie mówili, że fajnie byłoby, było, gdyby były jak osobne odcinki. Niekoniecznie każdy ma ochotę słuchać całego podcastu, a fajnie by fajnie było zrobić sekcję lore po prostu, gdzie będą mieli te wszystkie omówione. Będziesz musiał ripować z YouTube'a, bo przecież mówię, że nie ma... Tak, tak, tak, tego. ale z YouTube'a można ładnie ripować. Wciskasz na filmiku, mnie download i jest. Także to nie jest żaden problem. Także tak, no to... To wszystko, co mamy chyba dla was przygotowane na dzisiaj. Nie mamy chyba już żadnych luźnych tematów, tak naprawdę. Wyszedł nam, podejrzewam, bardzo długi odcinek, e, także... Chwilę nas nie było, przynajmniej macie co słuchać. <śmiech> tak jest. E, no i cóż, moi drodzy, e, zachęcamy was do malowania, zachęcamy was do działania i prawdopodobnie, czy prawdopodobnie, na pewno słyszymy się za, za miesiąc, e, bo postaramy się jeszcze przed urlopami wakacyjnymi e, i wakacjami nagrać odcinek. E, Coś jeszcze? No to chyba wszystko. No to chyba wszystko. To w takim razie żegna się z Wami Zygmunt, Wincent i Szwagier.